Czekaj, okay, zobaczmy, kur... jakie mi tam karty później Kurwa, to by mogło wejść szybciej. O, Tomek Czekaj, może. zobaczę co mi tam na. się. być wejść. na komputerze w takim razie. Uh -huh. Ej, uh -huh. ty to nazywałeś Dyma zajebistymi tymi kartami. Wyciągnąłbyś sobie z cmentarza sojuszników, którymi byś się bronił i byś mi na kurwiał. Nie miałem sojuszników w cmentarzu, co najwyżej to tema. To, to jest też sojusznik, a to no temy ja przecież ja jakby wiem. ci weszły, wszystkie Ta po Ania, kolei. Co mi tam później fajnie? Czy, czy ten chujowe, chujowe, to może być? Quest? Tak jest, Ej, e... Dobra, damy. Marcin, ja sobie sztuczkę dopisuję. Dobra. kłapów dotyczy do tym nowy. Zapociłeś dwie stury? Wiem, dwie Skąd ty masz dwie tam? 255? Mam Dobrze, no pięćdziesiąt No dobra, możliwe. W ogóle, jak to jest? No, no jest to swoje. To Znaczy, to A jest, jest tak, że możesz coś kupić od wymaganej ilości pd? Mhm. moje? Leżało w takim tym na podręczniku. Takim na podręczniku. No właśnie. Proszę. Tam już szybko zbaw w podręczniku. Game proszę. Tak, mam 255 punktów expa, więc sobie płacę 200 i sobie biorę sztuczkę, tą 190, no. Ale, e, czy ja nie mam. Ale, eee... Czerwna Czy coś? 200, co robisz? E, to jest sztuka, sztuka to sztuka, albo coś takiego. 200 sztuczki i tam A będzie rusznikarstwo 5. Kurwa zimno! Nieważne jak zła to broni, sprzed ilu jest lat, jak bardzo jest i jak bardzo się rozpada, ja w ciągu 4 godzin jestem w stanie spowodować, żeby strzelała. No, że, wiesz, 5-15 zacięcie broni. Yy, właśnie z nim ważne jakiegoś zacięcia. Ale tak, nie chodzi o to, że. że strzeli, że. Raz. Na... Dobra, będziesz miał broń sprzed 200 lat. Strzelisz raz i to jak dobrze pójdzie, czekajcie. Do... ...i znowu będziesz cztery godziny. Nie, ja szukam punktu <laughs> do doświadczenia. E, tutaj. E, gdzieś pod koniec było. A nie, tutaj, sorry. 220. Tak. Zaczepodoba mi się opis pod punktami doświadczenia. Tak. Od, od, tu. przeczytaj na was. Nie zgadnę. Jesteś graczem, prawda? Założę się, że zajrzałeś tutaj, zanim jeszcze twój MG nauczył się poprawnie małe słowo Neuroshima. Tak. I szczerze mówiąc, właśnie tak może Zanim w ogóle pomyślałem, żeby sprawdzić, jakie są zasady walki i tak dalej, wiesz co? PD. No, a dowolna sztuczka 200. Co? Dowolna sztuczka 200. 200. Weź mi sztuczki, pokaż. I, I teraz tak. E... Kupuję też sztuczki. Za tyle za Mam 140, mogę coś? I możesz sobie kupić co najwyżej umiejętność zdolność na trzecim poziomie. No, co to jest, to zdolność? Umiejętność. Znaczy umiejętność. Punkty reputacji nie możesz, Którąś z tych nie możesz nie podnieść nie na wiem, z drugiego na mam. trzeci poziom i y, pistolety wszystkie strzelające na max szósty poziom można skillować. jeżeli wyżej to albo bardzo du dużo czasu tajskim, żeby był cały czas trening albo znajdzie odpowiedniego trenera, albo już cybermodyfikację cyber ja mam pięć. I zmiana jest co do suwaka, że jak macie. jak działa suwak, to się wtedy te punkty kasują. Masz na przykład, bo wiecie jak działa. Nie. Jak na przykład masz w jakiejś zdolności 5. To co, co 4? Jest suwak. Jakby 4 i ja ci mówię cholernie trudne, ty masz 4 punkty, więc dla ciebie to jest naprawdę bardzo trudne. I wtedy sobie liczę tylko 1 plus jaką 5. Yy, tak, i wtedy masz 5, odjąć wartość suwaka. No patrz. Czyli zostać 1. No Czyli można być maksymalnie plus 2 przy takim jakby podstępnym ataku. To bym miał już 7 z Karabiny. <śmiech> Jakbym chciał zabić. To no ojście. To już masz dwa prawie wam do.. Dobra, to jak chcę tą sztuczkę. No Niech no ja nie, sobie ja... mi się nie przyda. No nie, na razie nie.. Ja, myślałem, ja że na razie zbieram nas, współczyn Ja też chciałem sobie myślałem, że zbierać, zbieram, ale stwierdziłem, na... że nikt na... nie ma na... inne rocznikarstwa, więc... to jest za chyba 300 xp, no? To jest Czyli sztuczki są za ile? 200. 200, za 200. 200 sztuk. Czemu sztuk. ty masz ty, aż tyle pedale, nie? Bo... Bo wiesz, szuka wiesz, jest, że ja sztuka jest fi... sztuka. I rocznikarstwo 2+, a nie 5. Że co? Że ty co? Że ja w chuj działam i tak dalej. O tym bo. ja robiłem, wymyśliłem historię swojej postaci na początku. Ja też. Ja też. jest. Dobra. Ja nie. Śmierdziałaś Nie. I spałeś trzy godziny. Śmierdziałaś w budę. Nie. Tak. Ja. Chociaż ja ci nie pamiętam. Sztuka jest sztuka. Chcesz sobie to zostawić. Dobra, sztuka. Eee, ostatnio sobie z tego nie kolejno... dokuczyliśmy... Bohater poświęca kilka godzin, by oczyścić i doprowadzić do stanu używalności dowolną, zabrudzoną porzewiałą czy zaciętą broń palną. Sztuczka pozwala na naprawienie broni uszkodzonej wskutek kwotalnego zacięcia. Czyli ja ją naprawiam, Właśnie, bo zadziała na zadziała. Nie? Gdzieś go się dwa poświęcja. Nie wiem, no, to używalno Gdzie jest moje podełeczko no, pudełeczko to, naprawić w karma? To? Nie, na to. co? Daj mi? No takie tylko, że ma. Łoka już ci daje gumkę. Tyż Dobra. Bądź Włącz mikrofon. Włączony jest. Ugrywa no? Od Od kiedy? Kiedy? proszę o kiedy no. mówimy cały no. czas, że byłeś pijany i śmierdziałaś wodą. Raz, raz, raz, nie śmierdziłem wódą. Nie byłem pijany. Był Dobra, dobra, dobra. Już zaczynamy. Nie byłem. Dobra, nie pamiętam. Nie, nie pamiętam. Game... Game Master ma ostatnie zdanie. Dobra, to się wypnie. A także pierwsze, jeżeli chodzi o grę, bo chciałbym już zacząć tą grę. Ubarę kostkę. Taką. Luka że mu że mu panie rzucać naraz. To sztuka, jest, sztuka. Ale to jak wam powiem, że jednak ta. to, żeby te karabiny były nie, nie, nie większe, to jest dla waszego dobra. Także wam wchodzicie do miasta, opanowanego przez gang i ganga ma snajpera. Czyli żeby się nie zauważyć jeszcze, gdzie on jest, on, ponieważ ma minus 10 redukcji, bo wy też możecie mieć tą przeciwnik na poziomie, musi być. On też ma minus 10 redukcji i wszystkich was z zanim go zauważycie. To jest no. tak dla waszego dobra też. To się pali w ogóle tam No yy, Tak. No to, że nie można no, mieć no, maksymalnych pistoletów, no, no, żeby nie. No, oczywiście, to nie no, szansę. W sumie to było bardziej ryzykowne, że wchodzimy do miasta i sniper nas ściąga. Ale tak, to macie szansę, no nie? E, sorry, tylko to. Ukrywanie się i maskowanie A, o, na trzecie, nie? I tak jest ich tyrbelowy <grymne> <uzieje>. Ja? <grymne> Uczcie ja. Nie wiem, skąd mi się to do... Przepraszam. Jolaj, gra. Zabijecie tych atomów. Zabijmy kół. Okej, sesja żyjesz. skończyła się tym optymistycznym akcentem, że wy dwaj rozbrojeni i powiązani? Nie, Nie, oni byli nieprzytomni, bo wy Wydwaj. Aha. A my, wy dwaj? Tak. Nie, teraz tak. rozbroili i powiązali. A teraz tak? A wy dwaj jesteście ogłoszeni, po prostu ostopalliście sobie przytomnie na, na ziemię z skutkiem wybuchu pobliskiego samochodu, tak. który za wami. naszego tak. no, szczęście Teraz tak. Szkoda. E, dwaj jeste, jesteście jesteście zdzielni falką w tył głowy. O kurwa. No to cieprzędność. No, to jest popularne. To jest Kranieś inny. Okej. Tański. O! O! Ale to koła Norwin ten nie wiem. A to wy wysieść, nie na serio cholernie kolano boli. <laughs> już ci nie będziesz, już może kiwasz się w Teraz musiałem zostać gamemasterem. <laughs> nie nie gej, tylko gamem. Gej. Gej master. Gej. Okay. Generał? Graj, gry dobrego. coś dobrego. No, już, już zaraz Mocno. gra. Że się uciec, się gierze, mężczyzn. Mężczyzn. Nie wiem, dla ludzi, którzy to mężczyzn. słuchają, właśnie teraz dwóch graczy na temat. Marihuanę! Na co to komu? Nie, na no, no A Po co? Marihuanami. Wstrzykując sobie. Marihuan. Jak, jak ten to da w ogóle Rumowy. mentalowo rumowy mentalowo rumowy a! Przegracza nie było. Nie no, bez jaj, bez jaj. Dobra, mało. słaba jest akurat ta. Ale włącz muzykę z no, Kaluloka? Okej. No, Moja poczeka. <laughs> nie, nie, bo zapowiedziałem, że pierwszy auto Halloweenu będzie sam trakiem naszej sesji. Zmarnowałeś. Już już płonie. Zmarnowało sobie. Na, nareszcie! <laughs> no, ja się ogoliłem. Ha. Psy, nareszcie. <laughs> no już nie mogę. Okej, okay, dobra. E, po... Czas jakiś tam minął, budzicie się. Jesteś yy, Ołam, po polani, polani wodą. Yy, wy macie rany ciężkie poparzeń. Od, od czego? poparzeń. Nawet spowodowało to? Dzięki okej. Aczu. Aczu. Zdrowiałkę. Kurwa. <śla> Będzie picie. <śla> no, po Mam łzę na okularach. Łza <śla> cyganki! <śla> Haha, nie raz zdrowe. Słyszysz jakie te rady? Nie, ja nie tak. Wiem. to jest Wiem, to właśnie zdrowe. No, kofi. Nie, kurczę. W sumie całe ciało. Cos. Uprośmy to ma Dobra, eee. Jesteście polani wodą. O, o, się się tak. Tak. No. no woda jest dość chłodna, ale nie ten. Na Ansteina! Eee, o co chodzi? No dobra, frajerzy. Wygraliście wyścig w takim razie... No ja tu ja bolę. I frajerzy! Tak, i Idziecie za. Po prostu wstają was, macie wiążą w obręce, jak byliście rozkrępowani. Was tam troszkę delikatnie wiążą, żebyście jednak... A ja mam broń w ogóle? Nie ma nic. W ogóle nic. No dobra, to stoję. nie macie czuchy na sobie tyle. Czy skoro wygraliśmy wyścig, nie była taka umowa, byśmy teraz mogli odejść ze swoimi rzeczami? Odejść ze swoimi rzeczami i z nowym właścicielem. Jedziemy na niewolników Chyba Ale... sobie żartujesz. Nie. Żyjecie. Opisz mi dokładnie co się dzieje No jesteście w, w baraku, widzieliście wcześniej. E, na ścianku leży, na taki jak tam mam za. O, ścianko! No, tak, znaczy już, już się na nie spaliście. Mhm. E, no i... Mokre sianko. No już tak. Już tak. A e, spali... jest Jesteś Cztery. Uzbrojeni. A my związani, tak przepraszam. <laughs> A teraz ok. rozwiążą? Aha. tak no rozumiem rany nie masz szansy teraz koczek. Absolutno nie mamy. Dobra, słuchajcie nie, to wam się wydaje, że to jest takie złe. Możesz trafić na dobrego właściciela, na przykład to jest straszne życie. Jestem wolnym człowiekiem, choć jestem czyszkiem. Pociesza mnie myśl, że taki frajer jak ty z na tym wyścigu w pierwszym okrążeniu. No nie. No nie w ogóle. W faktycznie po. Z nas tu wszyscy z że byliśmy w jednej grupie. Tak? To chodźcie, przejdziemy. Wygramy, prze, bierze przegranego na tak niebo nizu. Nie? Wiedziałem, że jesteś na jeden. a ty jesteś związany. <laughs> <laughs> Ej, nie, bez to, to to byłoby fajnie, ja bym komuś chłała <laughs> ta Kto, Kto jest nas <laughs> za? Tak, jestem nie, niepełnosprawny. <laughs> Dobra, okej, okay, to, a to, jest za... to jest za was. I idziecie na jakiś tam plac na mieście, z takiej piętra, to taki szasz. Tam, tam nie, stoi grupka związanych ludzi, podobnie no, no, jak wy. Ja nic nie, to nie, to nie, nie Dziękuję. I chodzi grupa takich no, niezadowolonych gości, tak jak my się decyduje, co? Tam rozmawia z niektórymi niewolnikami i tak dalej. Właśnie pomarańczony. Czekam aż kto do mnie podejdzie. Znaczy na razie was tam prowadzą na ten szach. No to idziemy. się. Zbudź się. Sam! Jestem zbudzony. No, prowadzę No i Jak tylko was prowadzili, to speaker tam, megapoment, tłumaczy wszystkim, jakby gością. No, że ta drużyna wygrała ostatni wyścig, który tu niewolniczy zorganizowaliśmy. Są świetnymi kierowcami. I wiemy także, że mają jakieś zdolności techniczne i potrafią strzelać. Sprzeda sprzeda sprzedaż jako drużyna. Jak się kolejni ludzie licytują? Ej, 50%! Nie, cena wywoławcza była o Was 600 gramów. Tylko tylko, tylko? tylko? To jest, jest największa. Dwa no, no, ma, no, maluchy znów, które od złotówki, no to wiesz? No A dwóch z tym dochodzą, czasami. No i cię skupił furt z prawnego za 100 złotych. No, no, no to jest. Ale... I tylko nie odpalamy takim zimnie. Na no, to z normalną. A może w łatwiej zaczniemy? Wszystko. Dobra, tak. trzeba się odpalić jeszcze. Okej, okay. eee, medytacja trwa, no im, im dłużej trwa, tym bardziej się ludzie wykruszają. W końcu przy 5 tysiącach gambli zostało tylko dwóch gościej Nie Jeden taki kowboj, taki kowboj, cowboy. Ja sam jestem warty 3, a te kmioty, no dobra, po 2. Mięć śmieciu. Nie, eee, dobra, cenę już dochodzi do 7, ja tam ci się, widać się za, za, kłócą. W pewnym momencie robią 100 stacji na cenie 7,5 tysiąca z 100 lecytacji i nie chcą po prostu parę z zamienić. zamieścić. oba obaj i jakby zna. Panowie, na czym się w ogóle znacie? Tam pyta się Kochbój. A co panu potrzeba? Najlepszą znaczy. kierowcę, jakiego życiu pozna? Słyszałem o tym. Jestem no, ten... elementarnym strzelcem wyborowym. Ja w sumie nic. Jestem w stanie zbudować bombę z paru... Bombę wtrączysz w ten drugi, czy nasz się na chemii? Chemii, fizyce, biologii. 9500 gambli. Ten tak. Kurwa. No i sobie poszedł. Czyli... Kto wygrał? Nie, wybrał nie, wybrał nie. Ten taki bur burżujek, taki Burżujek, bur taki starszy dziadek. Y nie, nie, nie jest taki starszy, ma około 40-50. Tak? Nie, to stary. Y właśnie, miałem jedno pytanie, Rufo. bo tutaj Steven's miałem zimianie. pewną zmianę, bo w końcu ta wiedza ogólna to nie jest ogólna, nie mogę spisać wszystkich wiedzy, no nie? Czy mogę historię zmienić na fizykę, bo chciałem mieć chemię, fizykę, ale stwierdziłem, że skoro w ogólnej się mieszczą, to wziąłem wszystko na tą ogólną. A no to we fizykę, no dobra, pozwolę ci. Bo nie chcę mieć historii takiej w takiej razie. I głupka. Masz. Już mam. Dobra. Brawo, Dobra. dobra. dobra. Eee... Przechodzą strażnicy, już jego, nie detrojciani. Nie detrojcianie? Detroitiarze. E, biorą was i no się, która tam... Kupia Karta, na pierwsze. Rejestracja nie interesuje. WSC. Eee WSC WS 1456. Dobra. No i my właśnie przy, przychodzą, że wiążą i ten aukcjoner właśnie mówi. No to z, ich sprzęt jest w SC 1435. Mówisz, że. 1, 4, 5, 6. 145, no? Yeah. Yeah. Yeah, nie. Nie nie, okay. nie. nie, to nie. Nie ten. to razem. Więc no jesteście wykupieni z całym waszym metriców, nie no. I teraz tak, ten mówi, ten wasz nowy pan. Słuchajcie, jestem Hrabia Jokings Jokic. Pojedziemy do mnie do Aparluchów. Wiedza historia coś nie ma temat, ale mam wszystkie wiedza na drugisy, umiejętności. Eee... A no, rozrzucę sobie otwarty test. I powiedz ile ci testów wyszło? A jaki? Ile ci wyszło? A taki w zasadzie. Ja mam dwa, czyli od ja tego. Od tego sobie robił. Dwa mi wyszły na sześć i to są cholernie trudne. Okej, okay, no to cóż, strzeź nas koło Jookinsam to jest jeden kotek? Pamcia? Nałóż dokumentę. Nałóż dokumentów. Okay. Jest to jeden. Z, wiesz, że jest jednym z bogatszych ludzi w Apalach. ma, na, ma w tym posiadanie za trzy miasteczka sporo No i do no to co są najlepsze. No, nie, To wiadomo, apolach, a, tak? w sumie wszelkiego e, żelaza, i węgla, żelaza, rzeczy. w takich nie, To jest na nie, na, To jest nie, na północy, nie, na nie, nie, nie, to. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Rozjuwałkę, zrewałkę, kociałkę. To kawałkę. Kaczałkę, proszę, kurwa. Zajubaj <grym> Dobra. No i co? No, wiesz, że jest po prostu potentatem dość duży. dużym. No, człowiek ważny, bardzo ważny. I co jedno. też taka ważna osoba jak potentant kopalni i ogółem większości surowców w apalachach chce od nas? No cóż. Mam dużo kopalni, a mam pracowników, czy nie? Fizyk i kie chemik do, do kopalni. Bądźmy radizami. Wszystko mam, to tłumaczę po drodze. Ok. Jakieś jeszcze pytania? Jakieś coś? Yy, Chcę się jeść. Dostaniecie. A co co chodźmy. Macie swoje chyba? Nie. Woda bo, nie. Bo no. nam się skoczyła, pustyniki kiedy nas napadali. No dobra, dostaniecie. Ja też nie liście na wysoko, ja też sam, sam tutaj piję, raczej to co jest. Raczej whisky. <grym <grym whisky to u siebie. <grym> no dobrze, ruszajmy. Mam jeszcze przedwojenne. Chodźmy, I teraz, chodźmy. Nie, nie Tak. I, i stanice nas prowadzą z tym, że, że sobie prowadzą. No pokazują wam więcej, tak? trendy iść. Tak, macie z tyłu ręce. Z tym, że Was nie trzymają jako tak, po prostu idą swoimi poprętkami za Wami. Poprętkami? Proszę, że odwracam szefie, szefie, szefie, szefie. To oni on idzie z Można by nas było rozwiązać? Mamy już swoje lata. Nie, to dla pewności jednak do Apalachów dojedziemy. Uważasz, że 59-letni staruszek po studiach bez jakichkolwiek zręczności w wyłoniach ucieknie od grupy strzelców? No zaś. bo wtedy jakby Ciebie rozwiązał, to ja o inny rozwiązać, żeby było sprawiedliwe, nie? No nie, jestem najstarszy tutaj. Tak, nie tylko. Nie, ja mam z mody. A, wydam no, ci, jest... no, dobra. E, no, nie, no. Patryk, Patryk, Patryk, Patryk był stary. Ja. Nie, no, Patryka nie ma za mnie. Patryk, tego, Patryk umarł. <laughs> bo on nawet nie żył. Tak <laughs> to. To, on to, umarł to, to jeden no. nie umarł. A, tak bo kto umarł, ten nie żył. A ludzie umierają, gdy są zabijani. Face night. <laughs> <laughs> Stwierdząc <skąd> gondo <było> umarł. <laughs> <laughs> nie pierdolałkę, tylko grałkę. Eee, teraz tak, słuchajcie. Eee, no i tak, jest taki furgon ciężarówka. Z otwartą klapą taki. bardzo duży pika, jakby taki, taki stary, stary wojskowy. pokazuję wam, żebyście weszli na klapę, tam jeszcze kilku oprócz was niewolników też sobie jedzie A sprzęt? Eee, Pojedziemy was z waszym furgonem. Aha, Uciekuję. to Towarzyszałkę w podziałkę. Ok, wpierdalałkę, kurwa. Nie mówiałkę tak do mnie. <głos> <głos> <Dobrze, łukę. głos> Okej, prócz Was jeszcze na furgon siada czterech strażników. Właśnie no w, nie, w ogóle tak strażnicy sami mają bardzo dobrze wyposażenie. Broń mają ewidentnie porządne jakości. Wszystko na oliwny nasmarowane, wszystko pięknie. Hełmy, kaski, porząd, porządne pancerze wysoko. Pewnie, pewnie.. No, naprawdę... Najdroższe chyba. Nie Proszę. że nie ma. proszę. A rzeczywiście wyposażenie bardzo No i droga się zaczęła To wy, moja kurtałka. Biezec. OK, Okej, druga się zaczyna. no i co, że sama trasa będzie trwała dwa tygodnie, to nie będziemy mieli dokładnie końca mu Czasem, to wiadomo, raz, raz dziennie na noc postu I ja jestem przy jakiejś stacji benzynowej przewieźli. Chciałbym do nasze leki, nasze własne, co oni nam dają? Nie, więc wasze własne. Kurwa, masz. <słyskanie> to mi się trwa skończyło, to skończyłem w połowę. No, <słyskanie> <raz, słyskanie> no zaczęliśmy, dobrze, nie no dobrze, już leki skończyły. A czy co czy nie łykacie? Nie ryzykujcie z budową co tu No możemy ryzykować, no ale wiesz... W sumie on Jak na... skupił za parę dziesięć tysięcy, więc na pewno zaryzykuje trochę kasy na leki dla na nas. No. Okej, okay. dobra. No i y, tak, no, znaczy dobra, co robicie? Bo on ma na razie nie do żadnych leków. Y, no tak, to no, może rzucić na budowę. Czyli no nie robicie, A Znaczy no. oddał no. nam nasz sprzęt już? Nie, nie. nie sprzęt. No to leków też nie mamy w sobie. Nie, mamy ze Okej. Kiedy dalej. No, mieliśmy ja. Aha. No, Na samym początku, przed Co? wyścigiem. No ś... Nie Jednodawkę mogliście. Właśnie, jedno ci... jedną datkę. Tak, dobra, no, to ty, ty tak nie wziąłem. To nie mamy tych leków po sobie. No, znaczy nie, to tam pan, pan pyta Was codziennie, czy chcecie zaznaczyć leki. To możemy rzucić na tę budowę, bo to jest, gdy się rzuci na budowę nie przejdzie, wtedy, <coughs> wtedy zażywa się leki, żeby to. Tak, tak to było chyba. No tak, że, no, że wchodzisz tam w tam pierwszych objawów. Wtedy. No i wtedy się zażywa, żeby je zniwelować. No. Przez tyle dni, ile nie brali, że zależy, żebyś tam strzelił. Czyli no. przez jeden dzień, tyle będziemy że To można co drugi brać, bo no. sobie bez no, to, to, Dobra, ja co bym idziemy. No. Okej, okay, no to niech będzie. nawet to ja Jestem niech zdrowy. <laughs> <laughs> Już jeden rok. Tak, e, w pewnym momencie, na, po, po połowę drogi, więcej tydzień z za dawami, zaczęłaś się w jakiejś małej mieścińce. No, i, to tak na oko może będzie z 200 mieszkańców, no, ale... jest jednak. Chciałbym znaleźć, że przez całą drogę strzelaś się z dala od niego. Dlaczego? Po prostu ebola, żeby nie krwawił. Dobra. Eee, a... Tak cię zarażać, jak tuła do Podejdzie do ciebie, tak położy rękę na ramieniu, i sobie strzeli. Z nasze Brażę, pole! Za I w kolana. Okej, okay, yy, teraz tak, jak jesteście w tym mieście, to... Yy, mówię wam, słuchajcie, panowie, wywinałem tutaj yy, mały... No, no, tak, to będzie, no nie, nie będziecie no, mieli warunków wyjątkowo ludzkich, ale, ale zawsze jakieś tam będą. Nie będziecie mieli ludzkich warunków. Znaczy nie, chodzi o to, że po prostu macie pokój, w 20 metrów pracowych na 15 chłopach. Nie, no to. to spoko, tak się no. spało na kempingach kiedyś. No, jeszcze tak. nie wiesz, bo za młody jesteś, bo wychodząc, z że wymienialiśmy tam, i to są Nie, nie, nie, co? Cały czas w z I tak, słuchajcie... Stajemy w tym baraku, żeby wszyscy z tym nie dorani. I słuchajcie, pana bo nie wiem, czy wy znacie... Barak, bo ktoś cię wzywał. Czemu? Nie słyszałem. Barak. barak. Barak. Baraku. mi barak. też polej, polej, polej. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie zwyczaje apalachów, czy nie znacie. W tym razie, chciałbym, żebyście złożyli hołdlenię. Co? Złożyli? Wytłumacz, Przysięgę wierności. Komu? Mi. Jako waszą pankę. Podsumuję. Staliśmy porwani. Zostaliśmy zmuszeni do walki o życie. Następnie nasze życie zostało nam znowu odebrane. I sprzedane na targu. A teraz mamy je dobrowolnie oddać nowemu właścicielowi. zupełnie. Widzisz, niewolnikami jesteście tak czy siak. Ale są niewolnicy i niewolnicy, jeżeli rozumiesz co na myśli. Tak. Niewolnicy i bardziej niewolnicy. Czyli... Kurwa, żydzi nie, nie. Żydzi, niemiecki żydzi, niemiecki żydzi To może zamiast składać przysięgę, podpiszmy pod, stąd kontrakt na współpracę, jak w ogóle będziesz mi płacił, będę dla Ciebie pracował. Mm, znaczy wiesz, w momencie, kiedy Ty przestaniesz pracować, ja przestanę Ci płacić i wtedy zdychniesz. Albo wysadzę Ciebie zaraz z sobą, żegnając się z życiem. Czym się, czym się wysadzisz? Palcem. Palcem. Pociągnij. Czyżbyś się bał? Czyżbyś się bał? Daj, daj, daj. daj palę. Daj. Oh, I I yy, co byśmy mieli ci przysiąść w tej wysiądze? Miłość Wierdę się posługę I I do śmierci. Nie, z, z... Ej, kot chyba bije? Zgadzam <grym> z... się, że się bije. Musimy z... że nie będziecie odpierać, że nie będziecie yy, uciekać kiedy, przy pierwszej, lepszej okazji. Ja, ja jestem z Teksasu, więc nie umiem traktować jak ludzi. Ale jest czarny. Czy Teksas jest w niezgodowiu bydła? Tak, on jest z Teksasu, ale okay. jest patentantem w Appalachach. To to, jak ty się urodziłeś w Detroit, ale możesz też być na tym, nie? Jestem czarny! Mogę! Jest Afroamerykaninem! Nie! Ja po prostu jestem murzynem! Jebanym bambusem! Może wyślisz! Mój drogi, ja, ja mogę Ci chwilowo obiecać, że nie będę uciekał, bo nie mam po co. Mogę z Tobą współpracować. Ale przysięg żadnych nie będę składał, ponieważ moje słowo jest święte. A nie mogę Ci zapewnić tego, że będę trzymał. Co widzisz. W takim um. wypadku będę mówić o naszym czy tego chce, czy nie. Będziesz głównowartym pracownikiem. Czyli jeżeli po prostu powiem teraz, że Ci będę wierny i tak dalej, ale skłamię, to mnie wtedy nie zamkniesz? Rzeczywiście się trzeba zamknąć. <grym> Jestem po prostu już dość dużym człowiekiem, żeby znać swoją sytuację i wiem, że na razie nie mogę uznać. W tej chwili go uciszam. Nie, Chodzi o to, <grym> że no, znaleźliśmy ciekawe złoże na, właśnie na jednym z moich Zainteresowałeś mnie? Mogę złożyć przyjęcie? Eee, tak, tak. Potrzebuję po prostu ludzi, którzy by pracowali w rafinerii. Tak? Oraz ochroniarzy w tej Tak. Teraz mnie zainteresowałeś. I teraz nie ucieknę ze względu na to, ponieważ ta czasem mnie interesuje. Jestem na początku ten Jestem specjalistą z zamówienia tej drogi, więc taka oferta jest dla mnie bardzo intrygująca. Nawet nie musiałeś mnie kupować, już zaproponować. było no, Nie, chodzi dla innych z głowy. Panie Jokins, czy ja mogę liczyć na jakąś pracę podpowiednią odpowiednią hmm. dla moich umiejętności? Namgerszy bardzo sobie upodobali wszelkie złożone roki, zważywszy na ich upodobanie do motoru. Trzeba ją chronić. Mm, mój kolega nie jest lindostro. Czyli, czyli będziesz starał się być lindostro. No w jubilingu. Czyli te, teoretycznie będziemy niewolnikami, ale będziemy swoimi pracownikami, tak? No bo tak działa ja niewolnictwo. Po mojemu. A okay. okay. chuj, dobra. Masz to lęko. Jestem, dobra. Człowiekiem. Masz na... ci mi... w miłość, wierność i że ci nie opuszczę, albo twojej śmierci. Dobra. Okay. Yy, masz mój mógł. I mój topór! I moją starą. I moją kre, mój kwas w żywo. I moją wuwuzele! Okej, okay, dobra, skoro to ustawiamy... Ale zanim dalej, chciałbym wiedzieć, co dostaniemy jako pracownicy. E, jedzenie, o, leki, o. wodę. To jest przede wszystkim. I będziecie mieli miesięczną pensję w wysokości 10 gamli. Nie jest to dużo, ale zawsze na jakieś tam piebrówki sobie będzie mógł pozwolić. Czy dostanę laboratorium? 10 gamli? Ej. Waciki? <grywa> <grywa> e, Oplika medyka także. <grywa> Okej. Okay. Więc naprawdę praca nie jest w złych warunkach rękach, z tego, że zależy mi na tym, żebyś to pracował dobrze. Zobaczysz tutaj w pierdle amarale, po nie krótko chyba od razu. Rozumiem, mam to pytanie, ok, ponieważ będę to laboratorium, A, w którym tak, ja będę tak, musiał tak. pracować. A, tak, tak, tak, I ono tak. będzie takie, było twoje. A czy będę miał oprócz tego swoje, albo czy będę mógł swoje rzeczy badać w tym laboratorium? A czy jeżeli coś tam swojego skończysz. Nie mówisz? chcę tworzyć, chcę badać, jestem naukowcem zainteresowany. A czy aparatura. Jest Może wynajdzie rynku... nowy rodzaj paliwa, który ty dostaniesz, ten mnie więcej Będziesz pracował 8 godzin dziennie. Bez problemu. Okej, okay, co zrobisz zresztą czasu, to jest twoja sprawa. Czy będziesz spał, czy będziesz Ale jakić? czy mam dostęp do tego laboratorium? To, znaczy, do głównego nie, ale tam myślę, że się zobaczysz z prędczorem. W porządku. A się robotę dla handlarza? To zamezynowało po twoim. Oj, to jest moja skarlandes. Masz może jak, jakąś plantację ba, bawełny <grym> zamezyna? dla <grym zamezyna> tak. <grym zamezyna> <głosy> to ja jest ten bezrobotny. <głosy> Rodzina w Teksasie ma. Ktoś przejdzie, to Ci im oddam. <głosy> Więc ruszajmy, dobrze. Okej, okay, no i tam zobaczę, że część gości gości zami się zgodziła na takie roboty, jakie im zostały przedstawione, a część jednak zaparte, że nie, że nie, nie. Kurwa. Po prostu od razu nie. Od razu powiedział, że w takim będą płacać w kopalni. A musimy. musimy. <głosy> <głosy> <głosy> <What> the... <głosy> <głosy> <głosy> Okej, okay. eee, co, co, co, co robicie? No powiedzmy, że no jesteście w tym baraku, mówią, tak w zasadzie gdzieś tam pójść tam i bo... coś kupić, że zaczął macie. Nie, możecie pójść ze strażnikami. Ale? Już no nie, nie, nie chcecie rozwiązani. Ale mówicie, no, bo chcę to, w zasadzie ją no to kupuje. Znaczy was w należy do mnie, ale pozmy tam po, po 10 nabojów możecie dostać. Jeżeli macie. Macie. Czy mam mo zrobić moje substancje komiczne? Jakąś jedną, żebyś nic tego nie uważał. Ale właśnie ja się nimi bronię, więc. No to nie. Oni dostali broń, ja nie? Amunicję. Amunicję, że mogli a. sobie z zemami, jak peskami. A nie, to wychodzi zaraz. Amunicję, To czekaj, to ja mam amunicję. To ja mogę wziąć całość mojej amunicji. Ile masz? To e, jest moja karta. Dwie sztuki. Kupiłeś dla mnie tę amunicję w końcu? Mam dwie 5.56. Aha, trochę mało. Ale jak chcesz, mi mi dostaniesz. Do, do 10 możesz dostać. No, Mogę jeszcze wziąć ze sobą było. 4 sztuki Ebo Killera i, 2 sztuki, eee, ebo dwie sztuki ebo i 4 i sztuki kwasu foliowego. Tak, to są leki. Nie mój, to są leki, bym go handlować. No dobra, ale albo leki, albo amnisa. Albo... Nie, nie, nie, nie, nie wiem co ja mam tu z jakoś... No to 2 Ebo Killera i 4 kwasu foliowego. Na handlażu idziemy handlować. Idziemy handlować. mam... No dobra, jak mówię, nie jest duże, no jak tam mam mały kramik, ma wejść tam w sklep ze wszystkim, medło i pomidło. Hmm. A mogę wziąć swoje papierosy? Marze这样. No to papierosy czarnice, nie wierduję. No to papierosy i co no To prostu jest niewadne. Ale nie. nie pisać, moi, 아니, ja myślałem, że idzie na gabnik sobie Tak, na gabnik. Chodź, na gabnik. Dobra, no niech ci będzie, masz. I ręce nam przywiązali, że z przodu macie rozwiązanie, Już nie z tego więc zobaczaj. Dobra z, No kolego, mam jednego z leków. Mam powies. Ty Bierzesz? No, amunicję. Mam policję. Mam powiedz. No ja biorę swoje, mam tam cztery. Oba, ma jeszcze. A co z... I trzy kg mięsa, to... te trzy kilo mięsa wezmę o handel. Albo, no. albo. Do trzy km biorę. Dobra. No, za amunicję umieszczę. Leży to i czas na schodzików. No. No. I zasługię no. tę folię olejnikową. Dobrze, żeby się nie czuło. Co nam się bardziej <tut> przyda? leki czy amunicja? Eee, amunicja. amunicja Sądzę, że poda. amunicja się nam bardziej przyda. To masz te leki Kup sobie tyle amunicji. Ile ci potrzeba? Eee, a ja idę po stoisku i wołam. Naprawiam Stój. broń za amunicję. Panie, no to chodzi o to, eee, że... Ja będę krzyczał, żeby ludzie i Będę ich ładnie mówił, że Ty jesteś najlepszy ze swoich fachu. I właśnie zostaliśmy tutaj tak jesteśmy tak związani, żeby tylko nie uciec, bo on, jesteśmy dla nich bardzo dużo bardziej i będę cenę za pomocą swoich no, gładkich gadki. W porządku. Nie ma sprawy. No Ja sam tam biorę jakieś nie wiem, daję jakiś złom na ziemię. Ja jestem Na trzeba. A jak zapomnę, mam jaki kubek? Jako y, handlarz dużo im żyliłeś, ja y, mi y, dodatkowy język możesz dać. wybierz sobie. Dodatkowy język? A ja jestem rosyjski. Mam wykształcenie. Tak... Ale nie idziecie po to, żeby się nauczyć tego. Nawet, jednak z ludźmi się nawet no, początku. Ale mam wykształcenie. To, no to masz wykształcenie. Kształcenie, ale w ustawodawstwie są dwa języki. Po że będę uczył. Po boku będę uczył rosyjskiego, dobra. Nie Mienia no. zawód, Marcin. No ja siadam i mówię: no naprawiam broń, naprawiam broń tanio, tanio. Już od dwóch pocisków. No dobra. No znaczy, dobrze, tłumów tutaj nie ma, bo to ja po prostu nic nie nie ma i strażników i was. To jest malutka, no to zamówie. wychodzę przed sklep. Idziemy do baru. Kasz mnie zawsze jest. Nie ma kaczmy? Nie, nie. Co za... nie, nie idziecie. A, a. No to, to, to tutaj możemy? To podchodzimy do jakiegoś.. Jest wstrzyklarce. Jest do Widział pan, pan, Czym pan handluje? Wszystkim. No na co on tutaj ma. No takie no, wszystko, no, tak, nie wiem, Po tam. No, a to jakieś parę par to tak, jakieś gnata, to jakieś leki takie Pokazuje mięso. Te 3 kg. Widzi pan co to Mięso. No, no ale niech on patrzy. To jest 3 kg mięsa z prawdziwego tyranozaura Rexa. Wie Pan co to jest? Wiem. Co? Pan byłem przy, przy podstawowym składaniu na Wielkiej Dinozaury Dinazaurem nie żył. O wiem. czym Ty mówisz? To patrz. Przesłanie, Ja podchodzę z dwie strony 3. Ma Pan może jakąś broń szkodową, którą pan trzeba naprawić? Nie wiem. Coś tu może i będzie, jeśli nie zawarty. No to ja obejrzę, na prawie pan zapłaci. Jestem w tym świetny i tani. Pan jest naprawdę dobry tak, pyta w strażniku, a jednak... To jak? Mówi jeszcze dzięki. godzinki. To strażnik mówi. Czemu nie? No dobra. Jeszcze zależy od uszkodzeń, ale raczej tak. Dobra. Zobacz, co tu jest uszkodzonego w ogóle. Patrzę, co jest uszkodzone. Twoja spostrzegawczość... To jest na percepcję, ja tak? To, no, a, spostrzegawczość. Nie ma takiej tej, ale jest wypatrywanie. Na no to, dwa. to to. Na 2. I percepcja jest, jest na 18. Nie, nie. 18? Jest. E, przy, o, 3 przy 10 e, Bardzo trudne. Minus 2 to jest. A jeszcze nie ma. ale, ale bardzo trudne. Nie wiem, to li, li, już nie wiem, było 2-12, to tam. No, czy widzisz, że jest jeden obrny z uszkodzonym tym. No mówię, o ten ogrzym nie da się z niego strzelać. Dlaczego? Ma uszkodzony spust. Naprawić? Czy sztukiomiski będą ogrzyna? A może być jedna do twojej... jak się nazywa? Może być jedna do marzyna? Dwie. Jedna, sorry. Kolega się na To jest mój agent. ja siadam na naprawiam po Rzut? Znaczy co jest problematyczny. Znaczy nie wiem, taki przeciętny. Jeden, jeden. O górna jest też tajemnickie. Eee... Taki... 23. Jeden... czy jak był problematyczny, to teraz masz bardzo bar, tru, znaczy e, trudny. A nie przeciętny? Przeciętny, dobrze. No. Teraz mam tak. Nie, z przeciętnego skoczyło na problematyczny. Bo 20 życzyłeś. Rozumiem. O rzeczywiście, no teraz jest znowu problematyczny. To jest jeden. I jeszcze minus trzy, pięć. To jest cholernie trudne, dwa. Okej, okay, no to było w sumie... Proszę. Psz, to się tylko... No okej. Okay. Mogę się czas przyjrzeć? Znaczy, że pół godziny. Jednak... No, czy wiesz, bo... Można takie tylko trzeba było rozkręcić, poprawić... No rozumiem, pół no godziny. Mogę jeszcze się to zajrzeć? Okej. Okay. No, 20? No, A jak gram w D&D, to w ogóle mi nie wychodzi. Dobra, ee, no... Jakie rzuty? 7, 12... Ee, Dany bardzo trudne. Czyli to jakby trudny, bo też jest ta A czy będziesz jeszcze jeden, jeden krystał, który jest pordzielbiały? biały. ale w sposób pordzielbiały. To chcę go. Szukam jeszcze jednego takiego samego. Rzuć, ale teraz. Zrzuć. Tylko, że masz już od razu 1 stopień, by robić przez. Było <kluzł> tak. trudne, ale ponieważ ja tak jak mówiłem, 10 minut, idą, to... też to yy... tylko zdanie? No, nie, poza tym po, po, po, tak wieczo. już kwartuję. No. A oceniam więcej ile, zdołam go tak wyczyścić, że ładnie Jak ci da papier ścierny, to już w 10 minut. No to mam, proszę gdzieś papier ścierny i w 10 Panie, minut. nie, sam stoję, to ja wyczyścić mogę. Tak? Ja przy okazji go dokładnie sprawdzę. Że... Ile oliwi? Mam, tak, moją no, oliwą. Nie, nie bawię cię tak. <grym> A tak, no to odkładam. No dziękuję, oddaję ci na wygoda. Okej, okay. coś jeszcze chcecie kupić? W się pyta. Wolność. No to coś nie ze dajcie o tym. To małe, no, kochanie. Wracamy <grym grym> chyba, chyba tak. no, ale. Bo chyba nie możemy nigdzie więcej tutaj się po, po, połazić. Nie no jesteśmy jest tak. cały czas Spróbuj pnąć się do mnie. I tak będą następność w sklepie. Nie, bo czegoś oczywiście. Nie, nie zepyślałem. Chociaż jest jakiś story, tu nie słyszałem, no tak. no To jest sklep. No. sklep. Niech najpierw sklep. Z takim te mały kiosk. co znaczy, albo, by albo i, albo, albo i, i dwa A co pan by widał za te trzy kilo mięsa? Trzy kilo mięsa, nie wiem, sześć pocisków. Dziewiątek. E, ty jaki masz, Ammo? Mhm. Nie posiadam drogi. 762 A 762 4 5. Dilo. E 419. No dobra. No będę skąd robić No to ma tam te 3 kg. Mam no nie wiem, mam przygody tylko 9, nie? To w sumie nie wiem, nikt nie... nauczył mnie za bardzo, nikt nie, nie, nie, nie, nie z tym okay. Dobra, starzej się będę gotowi. Może być. Dobra, ale no, wracam do ten. Łama amunicja. O, nie, nie Dobra, jeden magazynów chcę wyspać. No właśnie widzę. Co Ok, zbliża się wieczór już zbliżający do, do, do baraku. Się no. sobie... ma, ma, ma sobie... e, Chodzicie do baraku? <grym <grym A ty pa, nie boi? <grym> e, już, ma, już ma się, się szukać A, pać? Ale... Kiedy nagle wpada wasz właściciel? Was, was was z w ręce? Ej, patrzcie to znalazłem! Kładzie radio i coś od grzebie przy, przy nim i, czy, czy, Coś Życie sobie teraz problematycznie nawet, nawet trudny na nasłuchiwanie no! No nasukiwane? No. 619-5 Trudne. Doszło? Nie, nie wiem. 695 Tak, 6, nie, nie, nie weszło. Nie weszło. Wyszło mi. Masz nie Nie weszło. Weszło. Weszło. Masz, no masz, no masz na, na nie nie ma. Ma. No. A to w ogóle. Czy da się w ogóle Nie trudny? Eee, to jest percepcja, 13. No. A na tamtej dzieci wpadło. 5. Jak miał Jak eee, Trudny. Trudny? Kurde. Eee, trudny. 8 na tej wyszło tylko to jest dopatrywanie, znaczy na słuchanie. na Nie, ja mu nie wyszło. Jeszcze ja to? No. ja zusem. Ja tam mogę jakieś szmery, słyszę. Yyy, trzynaście... Nie. Na jednej tylko mi wyszło. Okay. No słyszycie w sumie jakieś szmery, czas, kiedy czy coś, jakieś słowo, a widzę, że kilka osób się wstukuje. Takie mam, no nie rozumiem. Orbita zapało. O, to świetnie. No audio z Orbitalu, możecie powtórzyć rzut, ale teraz jeszcze... No dobra, niech będzie daje trudnych. Ja, ja, wiem, to o, chuj, ja A <grym> więc to jest O, 20. Ale chuja słyszę. A więc to jest orbital? tam, co to jest? No bo ona. Po sobie, po sobie, po sobie, i ona tam sobie, wisi. tam po sobie, Co to jest? Nie 4. 3, 4 i. sobie, po Trudny nie. ma być, czy? No. Ej, czy? Załem. Mhm. sobie, po Trudny? Mhm. sobie, po sobie, po aha. Trudny. O, załem, ja nie okresie. ja zdałem. Czyli jest... No to słyszy, m, jest m. akurat to o pierwszej tak, pomocy, Józef Badażek, tak, tak. Ty, no bandażek, ty, na... O. O! sobie, k, k 4 ma 4 prawda? Ja? Tak? Łatwą, czy ma muszę 4 bior, no. Bior, no, bior, no, bior, bior. Bior. no to też na stopach zapamiętaj, że przez 4 dni masz zdolność jakby Proszę pomoc. Nie, nie, nie, to, jest no, to Czyli, okay. no e, mamy cały sprzęt, jeszcze nie, nie je hmm. A A mamy do tego, mamy do tego, do... się... kości do to, to, Jak Właśnie. to jest? To jest nie. Dobra. Znaczy to jest... No... Znaczy, to jest no... Jeszcze tak, że od e... zdawał. Mhm. Jak główno słyszałem. Gdzie smaszka, tak? Wydaje mi się z tego radia czy No. Była audycja o pierwszej pomocy. Na, przez cztery dni mam ten lepsze leczenie. Już chodź, polać. Mogę, proszę. Eee, no, to no. moja szlachetna Na samym dzień rano znowu się na pakę i jedziecie. I eee, znowu droga, kilka dni Kiedy się. Kiedy lekarstwo ostatnie rozbrałem? No, dobrze. No to przydałem się. No, to już masz fajne te. Rzuty i tak dalej. nie to. Dzień w fotach Hollywood. A. Okay. Co mówi pan już Że, Żeby wsiadł samoru, samochodu. Dobro. Nie, to jest tak. A te choroby, robię ten stachol. to nie Dobra. No to... Lekarsko mi się przydało Nie więc... mm. okay, jedziecie jest... tam. Trzy. jestem, ten czy coś? tam dają... Aha, czyli jest no ty dają z żywaczek. <śmiech> Jesteś zdrowy. <śmiech> o, to ja sobie, ja sobie te e bokilary które oni mi dają, chowam przy sobie. Kto ma, kto używa e-bokilera tak. jeszcze? Chyba. Ja mam e-bono, no to tak. To. Tak, to tak, to ja sobie zbieram te e-bokilery przy sobie. To 4, <śmiech> już. To mam już chyba z 4-5 przy sobie, tak? <śmiech> połowę, połowę. połowę, to był jedyn jakby, czyli 7 mnie minęło, no to masz 3 przy sobie. I odpisz sobie pod leki. Mhm. To ja sobie nie, nie odpiszę. No to nie. Dobra, to jest OK. Droga się toczy dalej, tak w tym samym Już w sumie. To już takie, liczycie sobie, że około dwóch dni do końca. jedziecie akurat w środek pustyni. nagle PiS. Złożę się motory. oddali motory. Chórzą My zauważamy, czyli za nami. E, czy ktoś z nami siedzi w tej face czy... Strażnicy. Cztery strażników i jeszcze 10 chłopaków Oni dojrzeli. E, ludzie patrzcie. Ja do tych strażników. No moi drodzy, Alu, sesak radzicie, albo Sękroicie, albo rozlacie broń i zaczniemy walczyć wspólnie, jak rodzina, która złożyła Hotlandy waszą przyszłość. Mówiłeś chyba, że nie była. Tak, ale on, tak, a ja Są będę zranicz jako najstarszy. Dajcie mi to robi. Jestem strzelcem wyborowym. Czekaj, może pan samą przed klapę, bym połował szybkę, chwilę, po prostu zamienił się tym. Dobra, zatrzymujemy się. Pozwólcie mi się za kierownicą, to ja was tego wyciągnę. Kolewa, dobra. Staj okay. się Ale już najpierw się zatrzymują, rozdają brony tym, co możesz. Czy ty nie dostajesz do tego jeżyny, no nie będę Mogę dostać mała dzinę. A na zostawę rzucana przecież. Właśnie. Ty mogę dostać jakąś dzinę? Skąd? Samobrona, nie wiem, obrzyd leżący gdzieś na boku. Coś... No. Przydałbym się też mój ingram. Zresztą znaczy, nie, nie, nigrała nie dostaniesz. Zresztą znaczy, jak też możesz dodać temu. O, dobra. To jest ten karabin? Ja Samochód. No, no, no, no, to miałeś? Dobra. Tu tu górze, dobra. To jest, ale już no, no, Dobra. no, Tyle, no, no, no, no, no, no, no, jeszcze no, no, no, no, no, no, no, jesteście widzimy ile Już wy no, nas na ja yy, no znam na fundanerce. 10 niewolników, tak? I 400. A Ona sobie wiesz, celuję w tamte strony, żeby zobaczyć, na te, co się dzieje. A co się dzieje. A to jest? A co to Masz A co masz jest? A co to nie A co No. Kurwa. Ja mam. Snajper nie Czyli wyszedł ci przez Chabonę, 15, tylko łatwy, eee, kompletnie nie widzisz, bo wyszedł ci tylko łatwy, ale jeszcze jakby jest poziom w dół. Ja widzę, że on celuje przez lety. No, snajper, co widzisz? Eee. Na razie nic, tu mam są słucham daleko. Co widzi twoje elfie oko? <głosy> do szkawu. ja ja gdzieś szkobą za kół Tak. Spuszajcie za kółko. Kierowca wstaje do tego. Jak? No na, na pakę tak. No to tak. To ja... Że, no. A, ja prócz Was tylko, że Dobra. To opadł ja w Dobra. Gazu i kurwa? Siadam obok niego. Siadam I obok niego. Nie pozależy. Nie pozależy? I ten. To na pakę chodzę. O, na pakę się ładuje. Tak wiesz. Że siedzę na pacy i tak cały czas celuję. Może po jakimś czasie coś zobaczę. Ja też na pakę chodzę. Co? Też na pakę chodzę. No w tym czasie zobaczacie, no, jest to grupa tak, jest ze 20-30 motorów. A ja coś widzę, ich dokładnie... Nie hardkorowo! Ma, ma dużo motorów. Co ty? Ty ich jest to motory! Ale to... No, czy, czy widzę, że to są gangersi. Motor jest, no, jest logiczna. Właśnie, czy to jest, to jest samochód, czy ciężarówka? żarówka. Dobra. Kurwa. Gazu, to gangersi! No tak kurwa nie, nie chcę być ostatni. E, nie, tak jest ułożenie konwoju, że wasza ciężarówka zabija. No to chcę wyprzedzić! Po co? No tłumaczcie, że ty masz zamykać, żeby to działo na was, na nas spada główna. No to dobre, no to nie wiem, mam na coś. Ile chłopas jest że sobie problematyczny. bo nie jeździć się na Jak to? Tam na ten Dwa. No co tam. Ja ten ten mam pytanie, Kurwa. Ile osób przyjedzi za nim za kto? 5 strażnika, znaczy 4 strażnika plus kierowca, ale on tutaj tak już rozumie strażnik. No i jeszcze nie z tym, że większość siedzib tutaj po prostu powiązana dalej tam nad, nad mace, nie, nie, nie jest na bardzo niezdatnym dole. Rozumiem. To zostało w grze, żeby to bronić. A, jeszcze na strzelarkę. Jażdżę? Nie, Marcin, czy na to coś dalej? Czyli na wypatrywanie? Nie, na no to strzelarkę, to ok, spectacja. To jest zbyt spryt. Tak, no to w sprycie mam cholernie trudne zdanie. Zauważyłeś? Zobaczyłeś? Powiązałeś, że broni stają tylko ci, którzy złożyli ich choler. Rozumiem. Ok. Eee, to, że wiecie. skoro bardzo szybko, bardzo wolno da, dajesz się dogonić, czy no, po prostu do. Abo oni jadą jak, za nami, myślę, na na, że oni sprzedaż jadą. To znaczy, za nami to. to trąb, żeby szybciej jechali. Trąg nie no, No to zauważy, że komu wyprziesza. Że? Też nie te, spieszam. Też Pytam jednego, ja no, gdzie są moje substancje chemiczne? Na pacę samochodu nie przodu. Dali Dalibyście mi, to by nie podjechali nawet tutaj. Czuję, bo nie wiesz co jestem w stanie zrobić. Ale dobra. Czeka. Yy, jestem już w stanie. O, ja się kładę. Ja, to już widzę lepiej niż ja się wiesz, kładę na ziemi. No o tak to... celuję. Yy... Nie strzelaj Ty... do pąki, nie będą blisko do nas. No tak. Ale Cię się kładek, co skupi. To, no, to, nie to się ten y, podchodzi, jak tak patrzy, celuje do jednego strzału, że oni się nie spodziewają. Tak. <głos> oni one są pewni, że zaatakujecie. Dobra, no to... Mm, to chociaż z pewnej ręki skorzystam. Czym celujesz? Jak było? Segment czy dwa? No, no, co, Ile to, to całą turę. jest? Trzy i trzy. Tak. chyba się Chodź no, Nie trzy, cztery, Więcej nie będzie. Tak? Całą turę, do pewnej ręki. Słuchaj, no na to będziemy myśli, że to ten jest problematyczny. Problematyczny? Z węczności. Tak. I... no i... po tej... Już grze... jest strzelarz. wiesz, jak to nie, nie, nie, nie, nie, nie. To jest minus 80. Co my drzesz muszę poza? E, karabin jest... 20%. No, tak, tak, ta, ta, to wliczamy. To było problematyczne. To są... Odbiła się w sumie. Odbiła ja się tylko po, po, po A jest w tych dwóch masy dalej. No, ale w tej masy też leł. No dobra, no to trochę jeszcze gościa strąciłeś ją. Jest 19 A to. Znaczy piątka się tylko w sumie liczyła. Bo piątka najniższa, bo to jest dla strzelania. Tak mm. no, nie jest 19, no bo to wiesz... No to tyle no, chle jest chlebnie. Tak. często powiedziałem, że się kładę na dzień tak w nogach, tak, tyle, no. że jak wszystkie pociski lecą, wiesz, jak jest ciężarówka, to jest tak, tak, tak. Tu się siedzi, Aha. a tu ma się nogi. No to się kładę w nogach, tak i a No, no bo to w praktycznie ten... O, o, no dobra, strzelam, nie? Yy, I znowu czekam i strzelam. Tak ciągle. Żeby okay. korzystać z tej pewnej ręki, czyli, czyli powiedzmy, że będziesz w stanie tak... No, siedmiu gości spokojnie stracisz, zanim dojadą. To chyba od razu o siedem, no bo oni Dobra. Zostało dziesięć. Bo. No. E, również kładę na nawodów, za e, Ty nie siedzisz... W... A nie, dobra, dobra, dobra. No. No, no, Pomyliło mi się, że, poz... no. że pozwoliłem mu siedzieć. Nie, nie. nie. się obok Kładę się obok się... By było cieplej. Piciu! Piciu! Puni pool poniu! A nie. Nie, tak, tak. Mega puddy! Dobra, no my leżymy. Okej, okay, dobra, ja sam no i motory mimo wszystko są Ej, Ej jak mam szansę trafić kogoś w tej chmarzu ludzi ze swojego Ej, chodzi o kogoś konkretnego? A no, czy po prostu w tłum strzelać, żeby kogoś ustrzelić? No, bo to może być dla siebie dość problematyczne. Problematyczny? no. Ty nie ja się tak. nie stanie, jak ja, ja tak je, jednego jednej A co jest? No, Magnuma No, szysz. Zatem, że wiesz, to, masz, teraz poczekaj raz bo nie, nie widzę, że... Masz szansę, że trafisz albo gościa, albo motor. Jeżeli trafisz motor, to mniejsze, ale, ale No tak, tak. 5. Tak, Pięć. Okej, okay, no trochę trafiłeś, dziada w piątkę, to słaba ręka. Dostał po pfff, rzucę, rzucę tam, ten... w co dostał? Nie, nie w co dostał. No bo wiesz. i to jest, że ktoś kogoś trafiłem, no. bo jesteś chmara, tak? Osiem godów. No, ale teraz, tutaj tak czy się utrzyma na motorku. No, mam pytanie, tak. a ja, jeżeli, jeżeli on strącał u mi kolesi, to w te motory z błokami tak... Oni są dobrymi kierowcami. Omijali je. Aha. D dawali radę. Jechali w tyle rozproszony sposób, żeby się nie patykali jedno drugiego. Jak husarze. Dobra. To ja tak jak strzelam, to, to strażnika mówię... Świerdzam, Inicjatywa. Świerdzam, Inicjatywa. No, oddział to spada poza ibałkę. <grym grym> Wam mi wypadło. Te no. motywy dwa wypadły. Yy, dlaczego jedną płotkę? A jedna ma się rzucać. Inicjatywy yy, nie znają zewnętrznie z rzutem otwartym? Dobra. DD za dużo. No, no to rzucę jeszcze te dwie. 2, 14, 11. A ja też? Bo ja bym w sumie nic nie robił. No, że kieruję tam, nic nie, nie robię. No to, to, to, to jak będzie w kolei coś, że trzeba będzie samochód. No chociaż nie, rzuć sobie, Może na możesz próbować zajechać drogę, jak cię mijają, albo coś, rzuć sobie. Trudne. Ja, kosz, kosz to jest. ja jesteś zajebisty. Kierowc, ja mogę? No. Nie, przyjdziecie. Ej, cholernie trudne i dwa trudne. Wyszły? Moja kość, kurwa, nie, nie bierze udziału w tej chwili. <śledź> <śledź> dostaw? Tak. Okay. Jaki zdałem? Nie, jest tak źle. 12. Ale a, akurat mi nie I Ile kto ma tam? 6-13. Ty, ty 5, mówisz, że dwa trudne? Dwa trudne i chorego trudne. 6-12-5. Jakie to są testy? Nie wiem, nie siebie. W zależności. Ja zdałem. Patru. Ja zdałem tak, u siebie. Tak? Problematyczny Pęk. Pęk i dwa żarty. <fłatki> <tuk> <tuk> ja stałem. No to skaluty pierwszy. No tylko że jeszcze, jeszcze są trochę z tyłu, tak, Jakby jadą za paką. Nic nie robię. No, no, a my jedziemy po raz... Może tak.. No, jedziemy mogę, ale drodze, się... Czy jedziemy drodze, czy jedziemy też z torą tak traf... po czas, to Troną tak, reszta to leżą od tego no, typu. Ile są razy? już no, razy? No, z no, A. No, Ile to to jest zapakom osób, znaczy tych już motorów, są tak jakoś no, no, skupieni zapaką, że chcą... Są rozproszeni, ale zapakom wszyscy mniej. że jak masz ciężarówkę, to nie są tutaj o... No to ja chcę serię 9 na boju, tak? Kurwa, marcin, no. Nie. Nie, nie rób tak. No, no po prostu. No, on ma. Kurecko nie celny jest. Dobra, no, ale ich jest dużo. No Co Dobra, nie będę strzec. Się... To z tego Max Payne, nie masz baltimeu. time'u. E, powiem więcej, nie masz balet. No bo jednak magazynek na 13 chłopata to nie jest dużo. Okej, okay, Okej, Moryska masz najlepszy szczuk z tego wychodzi? Nie, Kuba, ty masz lepszy rzut. No. No. Kolejny jak próbuję strącić. Okej. Okay. Tutaj. Jebdu. Masz teraz. Tak. Nie gra. nie wróciłem. Tak się. Rzucaj, czy się. Na zacięcie, dobra, rzucaj, Tak. patrzajcie. Tak. 13. 13, już mówię, co to znaczyło dokładnie. Czytaję, jak tam, Masz y pół broni, pewnie. To mi się tak wydaje. To jest, znaczy to. O, o, jest. Coś się nieźle zesrało. W tej walce już z tego co nie zostało. nie, to jest niezawodne. To nie zawodowne wodna broni. Ale niezawodność no działa przy pierwszym rzucie. No wiem, wiem. E, ja biorę, ja mówię, daj mi to Łapaj! Łapaj. I biorę grawa. Okej, okay, potrzebujesz Daję około mi 20 minut i sprzętu. Nie. Nie naprawisz tego tak z niczym. Z niczym. Musisz mieć... Sztuka jest sztuka! Ale nie musiałbyś mieć to zobaczyć, to mówię o tej szczuczce, że... 4 godziny, ale to jest tylko przy takich masakrycznie trudnych, a jakbym to... U... Ej, tam nie, ma, a nie było ani słowa o czterech godzinach, ja nie no, wiem, skąd ośrodziło. Tam było, to było kilka godzin. godzin. No kilka godzin. Ale słuchaj, to jest... Cztery do staje... kilka. Słuchaj, żebym wazon waząc z tułku. No, żaden problem naprawić go, ale musisz mieć klej. Jeśli się broń zepsuła, to żeby na pewno ale musimy mieć śrubokręt, młotek, a nie masz tego. Ma młotek, młotek, śrubokręt? Maćku, synku, zna się... Tak się Łazienka jest zamknięta. ale się umrze. No, no. Co się stało? Ale, ale, jak? ale próbuję odciąć, bo w sumie tak insycin. Jest objęte najtańniejszą. I tak ją nie... najciś... naj... tak. było... naprawić jakoś. jakoś. nie. No. Musiał... Jakbyś miał sztuczkę, patrzyłeś i chciałeś ją brać, ta, że z dowolnego gówna robisz sobie narzędzia, to byś to dał radę. No, ale nie mogę i tak, bo ja i tak nic nie będę całą poczekaj, nie Ty do strasznika. Maciek, Macku, co się stało? Daj się okręt. Dobra, I Dobra, jadę z, z uszkodzonym. Okej, okay, dobra, ty strzelałeś. E, teraz. Mam mil grama teraz. Kilku gangerów będzie waliło, tak powiedzmy ze czterech. A czy... no, pięć. też pewnie, nie? Samycy... O, właśnie, co ty na inicjatywę? Jednów. O, w sumie zależy teraz od tego rzutu, co tutaj będzie. A, rzucam dwunastką. No nie, to jedna gangerzy. No. E, daj jeszcze. Albo dobra, nie, nieważne, dobra. Sześciu gangerów strzela. Jeden, dwadzieścia. Ok, raz, dwa, trzy i jeszcze trzech innych gości. Koszustką. Raz, dwa, trzy, pamiętajcie, to jest strzał w głowę. No ale to jest ten. To jest, to jest, to jest inny ganger, inny gangerowi ganger Bo to jest jakby każdy rzut jest dla innego gościa. To znam w głowę? Któryś z was, raz, dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, jest I ktoś inny. Dwa. Pięć. Parciarze. Nie, <laughs> ktoś tam dostał, padł na ziemię, ale. Łatwiej go karabin. Ale umarł? Nie, umarł. Z obroną głową, ale żyje. Mo mo Ma to jak mógł dostać strzała w łeb i przeżyć? Obrażenia ciężkie, a nie krytyczne. Co z tego? Ale to jest kurwa... I no, Marko! No, Marko! No, dobra. Kertul zaraz. To jest krytyk. I jeszcze trzech, trzech kolejnych... Mam tutaj, co oni mają? Różną broń. Różną broń. A co dostał? Z jakiegoś... Digle, nie digla tego bloka. <grystanie> <grystanie> <grystanie> digla No jakiś brązowy potwór. Dobra. Eee, o, jeszcze jeden, jeden trafił w głowę i jeszcze jeden trafił w korpus. Za głowę strzał. Raz, dwa, trzy, tak samo. Cztery! <grystanie> ktoś, tam in, ktoś tam inny ze szczęścia. A I dwóch strażników nam zaszło. Nie, nie strażników, niewolnicy nie nie, nie nie, nie, też się liczą. Nie, czy czyli niewolnika zabił i strażnika. Tak, tak. Nie zabił. Uniemożliwił walkę na Tak, tak. Ale straż... ha, nie. Straż... Straż... Straż... Straż... Strażnik ogarnia. Pan znowu. Strażnicy dają radę. I drugi rzut za tego gościa, co po korpusach walił. Dwa. Ja? Dostałeś. Jakie ogrzyje? Lekkie. Tak, <grym> tak, I teraz... Ja e, teraz, skorty. Czekaj, ty już waliłeś, teraz ty. Teraz ja. Yy. Na celowanie nie ma teraz szans. No dobra. No to napierdalać z karabinów. <grym grym> napierdalać! I... Ja ten bychuje! No i... Chcielę zcielać. Jedna kość tylko. Nam. Robię sobie rybę. Ha Już na zacięcie! Jeden. A nie, to wystarczy sobie przeładować, przeczyścić, bo ulezi już. I działa. No, znaczy następny tor nie dasz, ale no, już jeszcze następnej spokojnie. Nie. Okay. No jedynku to może być w To byłoby załatwo. To by nie było sens już kolejne. się, A czy, się to... Czekaj, to Ja mam pomysł. Ja musimy być Ja po mojej torze po prostu ją odetnę. I on będzie już mógł strzelać w sobie. No dobra. Y, to ja się, tak wiesz, tak? I do tyłu. Jest! Tak może na plecy, ja no ale żeby się tylko schować. No. Żadna ża lekka. <ślamy> Nadziałeś się nad predwistując. Nie, bo ta broń co tego gościa, co padł, upadła, tak jakoś torcem do góry, <ślamy> a miał bagnet. <ślamy> <ślamy> <ślamy> bagnet i pistolecie. No, tak. I strażników trzech wali. Czterech wali. Czterech wali też jest. Czekajcie, cztery cztecznych wali jest. Bankowe, nie? Taki, taki jakby tyle. i można z tego strzelać jeszcze. Fajna akcja. Głowę, jeden ganger padł i dla, la, ser, seria. u nas ty ściągnąłeś siedmiu, on ściągnął dwóch, a stożnicy z trzech ciągnęli jednego. No, to no no jeszcze jeden ten. Jesteśmy bohaterami. Ja. No, jesteśmy bohaterami jednak. To może, to okay. może ukradniemy ten ciężarówkę, jeden Właśnie No, ja też tak myślałem o tym, ale. Yy, Chociaż <coughs> nie już dwóch straży upadło. Nie tak? Ale czego? Tak, bo ten refineria to jest ciekawa, może ten się znajdę i wysadzi w powietrze i wtedy uciekniemy. Jak ten zginie, zginie jeszcze, jeszcze jeden to wtedy. Nie, strażnik nie zginął żaden. Ale jak, jeszcze, jak, jak jest ranny, to dokładnie. Tak, le lekka rana głowy. Tak. Jak jeszcze jeden strażnik dostanie wpuśnięty, to skierdem. Do... Ee... Daj, daj, Dajcie mi wystarczająco da, no. A A już jak... Ej, Chłopaki, się umawiamy, że jak jeszcze jeden strażnik spadnie z wozu, to skierdem. ten Mów, mów. Mów, właśnie, niech usłyszy, dobra. Powiedz to Skaraskiemu, że tak. No Ja, no tak. Zaczynają Was tak, próbują Was tak minąć. To jak pr próbują, no to ja, ja, ja skręcam w lewo, z taranowaniem, bo mam taranowanie. Okej, okay. umarł. Dwa, trzy trzy. trzy, trzy. Trzyma, trzyma, trzyma. 16, 14, 9. Jakieś coś się odbiło. Znaczy no. może tak, no test. Muszę, nie, nie spadłeś z drogi, ale wszyscy wyczaili, że ich próbujesz. On ma to taranowanie, co mu to mu daje? No, że nie ma minusów. Aha. Ale. coś się odbiło, może poprawić. Co, sam? się 16.00 od kubka. Dobra, niech ci będzie. 7 zabił. zabił. Dobra, dobra Jakiś bo... jak tam jeden nie zauważył. <grym> to już 10 lat. I padło. tak wzięte. No i z powrotem na. 11 okay. już władzę. Okej, okay, Kuba. Mam dobra. tego Inigrama, prawda? Mam. Takiego tak pojedynczego tak. Dziub. To jest niecelne, prawda? Tak. Już, już, już ci mówię na ile. Za Ostatnio, naukę. Nie naukę końścina stary. Podróżdali. Trudna Nie tą stary. Co Trudna Nie Nie to kośu, Jest to ja! to... Nie Nie <laughs> A w DD to jedynki. No właśnie C To Te tak, kości są na DD, tylko i, wyłącznie. <laughs> i Tylko dla graczy. Gramy. Dobra. No dobra. No, dobra. właśnie? Generał, bierz to jedną kość. Właśnie. No częstuj się. Nie potem kości nuklearne, żeby teraz ich nie używać. <gamy> e, Chciałbym kupić e te fosforyzujące, fajne są. Któlu. tu też. A są inne? Nie, fosforyzujące fosforyzujące. ja patrzę ja, ja, Jak no, ja patrzyłem, no, to były tylko któlu Okay. Eee, Zobaczyli, to by drugi. się nie udało. Skalu młody. Nie, nie, nie młody, skalu. Teraz ja? No i odcinamy jego broń. dobra, niech ci będzie. Okej, okay. i gangerzycz. Cała dziesiątka napierdala po pupa pacu. O, o, to było więcej niż dwadzieścia. Eee, przepraszam, dziewiątka. Ja, eee, dwa ja... mi się broń od razu zacięła. Ja <grym> Ale jeden trafił. Raz, dwa, trzy. Ja leżałem. Eee, my dwaj leżymy. Trzech. No, to jest trzech. trzech leżymy, no tak, my trzech leżymy. On, no On jest. Raz, dwa, trzy. Ta, no chodzi. Dobra, jeden, dwa, trzy, karbunastko. Macie mała szansa, że dostaniecie. Siedem. Siedem. Tam jakiś niewolnik dostał. Kolejne trzy rzuty od kolejnych trzech gangerów. Wow, wow. Dwóch trafiałkę. Jeden się zaciął. No. <grym> Czyli trzy gangerów już nie strzela. Osiem. Jeden tam inny niewolnik dostał. Jaki tam strażnik też dostał, ale to są po prostu. pociski, no. Ale na No Dobrze. dobra. ja I ostatnia trójeszka z Bendala. Kurwa. 20. Okej, ale dwóch trafiło? Mam pytanie, czy ten strażnik, który mu dostał w głowę, ten leży? Cały czas, on leży. czy się, że nie. Zaklinam Jedno i Dziewiątka, kurwa. Niewolniczek. Niewolniczek. Ten sam padł, zdychł. Ooo, jak smutno, krzyczę po czym... Robię stwierdzam zgon, bo umarł! Stwierdzam zgon, bo umarł, bo tak zgon... Dwa. stwierdzam zgon, bo umarł... Zajebią! Stwierdzam zgon, Stwierdzam zgon, bo umarł! Stwierdzam zgon, bo umarł! z hl e, Osiemnaście okay. Jest charakter. To jest pasja z 3 kości. A, 3 kości, no tak. A co z tego? Stwierdzą znowu. Stwierdzą 8, 9, 16. Perswazja mam 4. To mogę powiedzieć, że tutaj mam 12. Stwierdzą z kamponarii, chyba mi uwierzyli. Wszyscy przejebały. Mogę się trzy jeszcze. Eee, teraz może spać. Eee, no dobra. Eee. Potrzebuję się, wiesz, tam bliżej do klapy, do tych strażników, wstaję, wstaję, no, kucam, nie? Żebym miał już ten ale z Okej, okay. zmniejszam rozrzut poprzez kutnięcie. Dobra, e trafiłeś. No teraz co? kangara Czy motor? Nie, ja się pytam czy mam rzucić w co, co trafiłem. A, nie, korpus nie będzie, jedna kościurze wejmę. No. Dobra, no i co? Okej, okay, paru gościu czekaj rzucę mu na jazda, jazdałkę motorkiem. Jazdałkę motorałkę. Właśnie. Oj, Właśnie. Czemu ja dwunastką rzucam? 3, 5, Mimo 5, wszystko O no, Odrobinkę. Ja to tak samo Janek miał. Nie, pędzel, zawsze rzucam dwunastką. Kurde. Nie ogar mi się od niego zaczął jeszcze przenosić. No okay. Wy się wypierdol. dalej. To no tak, bym, zostało, czekaj. Ośmiu, z czego siedmiu? Siedmiu, z czego sześciu nie może strzelać. <laughs> Mają do Cię do A! został jeden strzelający gang. No, tak i ten. Teraz strażnicy. strażnicy Napierdolę M5, tak już tak po prostu. fajnie musi wyglądać. Wow, jakie koszenie! Nie widzisz, tego, nie widzisz tego, ja to wszystko widzę. Jak to zapierdalanka, cała. No powiedz sobie, leży trzech kolesi, za nimi się stoi z dwóch kolesi jeszcze z mp 5 Więc tak, tutaj sobie wsiadł, bawił się, żeby naprawiać broń, to strzelają się za zgon, a słuchaj to wypierdol. W sensie każdy z ten grów teraz w sumie dostał, bo, bo, bo takie rzuty wyszły. Jakie? Pokaż? Dwa sześciu. Dwa sześć dzień, za każdego ze strażników, no gęba, że kilko się powróciło, a kilku co dostało się zatrzymało, dało sobie spokój. Tak? Ogólnie rzecz biorąc, ten jeden, co leżał na pace, niewolnik zmarł, przez to był pierwszy pierwsza ofiara. Pierwsza ofiara. W 40 sekund nie słuchać strzały. <grym> e, Strażnikowi temu, co dostał, w zasadzie no, nic nie jest tak poważnego. No, ja jestem ranny. Pomoc, pomocy. Jesteś ranny? A, no dobra. No, dobra. E, e, z, znaczy dobra, każe ci się trzymać gościa. Nakłada Nakładać o tym myślę od początku. A czy on z tyłu na pace siedzi? Znaczy... W, w, w, w, w, w, tak? Mogę, żebyś nakładał nie na Dobra. To czekaj. Ja mam leczenie. Znaczy, mam pierwszą pomoc na jeden. Ja też. Teraz, przez trzy lata. cierpię, cierpię. Rozdzieram, swoją koszulę. każą ci zatrzymać. I... Rozdzieram koszulę. Ok, i bierze Cibiradejko. Ten. No i mówi, to żeby furgonowi od zaopatrzenia, żeby też się zaczęło, że już problem jest rozwiązany, że ten. Ok. Urywam mu... Dobra, my, no okej, okay. opatrzaj. Patrzewuję. 7, 14, 13. Miałem pytanie, miałem opatrzoną ciężką ranę. Czy przez ten czas podróży ona mi się skrywił? A, Tak, tak, rany wy, wyleczyły się nam W się wszystkie? Tak, tak, tak. tak. O, to git. Opatrzyłem mu ją. Okej, okay, okej, okay. okałkę. Okałka. A, czyli ona mi się za jakiś jeden dzień zalepi. Wiesz co, kurde, tak strasznie mam zbiórkę. Tak. No ja też muszę iść. Macie chują do pęcherze, i też się nie. chce, ale jeszcze wytrzymam. A, że to, to jest pęknie to, to jest może pęknie. Pęknie ci pęknie, nie? O czym ty mówisz? Kurwa, całe ja gimnazjum. Szes... Całe gimnazjum. Wypypiala sikać. <grystanie> chodź! O! o no, no, no, no. No, ja no. tak nie była, to nie tak. Tam. <grystanie> chodź! No chodź! Dobra, Pan, jeszcze jest czy... taka druga sprawa, póki on Nie, jest nie eee, Na lewo od schodów zamknij drzwi, bo jest zimno. Co? Na lewo od schodów. Ufa, drzwi, a co? Po przerwie. Dwa szklanki. Dobra, po przerwie. Ludzie z przedniej partii wyskoczyli. Eee, Przyniesie tam leki w e, twór, tam e, opatrzyli rannych. Czyli nasza, czy żelówka sama zatrzymała przeciwnika. No bo takie było wasze zadanie Spoko, no, domyślne. No, po to zamykaliście tyły i po to mieliście blanek, żeby ci z co nie mieli Rozumiem, no rozumiem. To, to ja... Zapalam papierosy. Tam jest gdzieś ten eee, Nie, nie wiem. Tak, teraz, skoro już udowodniliśmy, że gramy po jednej, to już nie możemy być ni rozwiązani? W sensie już dojeżdżamy. Już. No, okej. już jeżyce się rozwija. Aj, to sobie zapalam tego papierosa. Karm raka, karm raka! Później rzucaj na budowę. Chuj, tam to Lup. jest. Z dłużką szklankę będzie lepiej. Prosiłbym bez skluczenia już. Słuchałkę. Okay. No ale naprawdę. No, po, no, w ciągu tygodnia nie przychodzi do Marcina na obiad, bo będzie to szczowy. <grym> Upolowaliśmy pazur. <basą. grym> o! o, o Zeguje na obiad! O, ej, to w znaczy, Miał to rodzeństwa co ja, to byś rozumiał taką sytuację. <grym> Jakbyś co? A co? To ja rodzeństwa co ja? Mam dwie siostry. Nad nim na obiad. Działa to mikrofon i. ta była jak babcia się wywróciła kiedyś. Nagrywa się. Aha. Aha. Okay. Witamy po przerwie e... technicznej. Nie, przer Powiedziałem, już po, po przerwie. 5 minut temu. Odpalam znowu Halloween i jedziemy znowu. E, Okej. Okay. Mała przerwa techniczna na rozwalenie bazonu i mikrofonu. Za pięć <grystanie> A się będę tym Dobra, e, dwa, dwa zwłoki, które były, zostały zakopane. jest no, sza... <grym grym> pogrzeba, ja. <grym> a nie jesteście wyjątkowo uruchomieni. Żadnego flyera z soknięć za nie ma. A chciałem grać frajem z so Czy możemy wrócić się po trochę sprzętu z motorów? E, kilku właśnie straż strażników poznym, poszło. Idę z... z nimi. Okej, okay. trufasz sobie z ocenę i rekował. Nie no, przecież mówiłem z mi Ale żeby... A to nie dobra, jeszcze ci nie udaje, no tak. Bo jest. <grym <grym i jeszcze. <grym> no bo bieg, była. Na... Biegnij go! Ej, ej, chłopaczki, chłopaczki. No czego? Znacie się na motorach? Nie za bardzo, ale motory raczej. Może za dwa zrobiłem na pakę i. No ja powiem na które. No, okej. Okay. Idę? mną chcę trochę na boja. Eee. To dalej z GoPicem. Na miejscu. Po, Potwierdzimy swoją wersję. daje. Ale pozbierajcie te naboje dla mnie, dobra? Co, raz? Pozbierajcie te naboje dla mnie. No bo chodzi mi o to, które tutaj tyle. To, no, to może tak. Ty nam powiedz, które te moturki wziąć. Sam sobie po prostu zbierasz amunicję, a my tam zapardają motury. No rząd, z tym wszystkim. No to ja oglądam. No pomyśl. Ale dobra, no mów te motory. Cztery nam pokaż. Oglądam. te chujowy drink. A nie rzut Nie, rzut okiem to nie na to. Percepcja, percepcja. No jest fust! Szpryt. No. PUSRODA! <głos> <głos> He HELMANS! <głos> <głos> <głos> Okej, okay, spokojnie znajdziesz cztery motory, które nawet są w stanie jechać. No, tak jakby teraz Proszę bardzo. Dobra, so, słuchaj. Ja jestem amunicji spodnej. Trzecia część będzie dla Ciebie, resztę powiemy, że nam oddałeś. Tylko schowa je dobrze. A mogę tyle lub wniosek? Nie. Wiesz. <głos> A to ja bo ja, ja zbieram amunicję. amunicji nie możesz mieć. My ci pozwalamy na No żeby pach. No właśnie. Dziękuję, Machtanka. No. Zbieram amunicję. A jedna z bo ci się nie podobała? Tam I przy okazji patrzę za motorem, który by jeszcze działał. Piątym. Takim, który byłby w stanie jechać, i ma trochę paliwa. Paliwo ma każdy. To jest tak. Nie, nie chcę sprzedawać. To jest motor. Ja lubię motory. Bez problemu znajdujesz taki motor. Tak? Tak. Natomiast Get amunicji it. znajdujesz. I jak rodzaj amunicji? Na 7 magazynów streszczą się 9, 9 pojeżdżał na polach! Motor. Jak w zombie landzie! <gulanty> ją uratować! O ile na polach? O tak, to wygrodzi! O! Oni tam trochę strzelali, nie, nie są paule. No biorę na sobie na polach, żeby jeden taki 9mm pistolet tam, no, przy, przy, przy, no motor. motorze. przy motorze, chwadam. Znaczy nie chowam, to na widok daje. Szukam dalej jakiegoś obrzyma lub coś takiego. Obrzyna. Nie ma, wszystko znalazłe. Obrzyma. Ile ma kolimy? Nie, nie, nie, nie, nie widzisz tego, Znaczy odkręcam i patrzę. Biorę jakieś inne i sobie też No na wygląda jakąś rurkę przerwamy na paliwonę. No to znaczy nie ma jakiegoś takiego taki rynek, ale wyciągnąć dasz żadnego bez problemowo. Znaczy a w jeszcze czas patrzą, co tam robisz. No tak, wyciągam i kładę na ten motor. Dobra, po co ci pan ten motor? Mogę sobie na nim jechać? Nie. Nie będę uciekał. Albo to możecie nawet go wrzucić na pakę. No bo ja chcę mieć motor. Nie ucieknie. Dwa motory na, na pacjentach na zmieszczą. Wyruch ciekawek to Jeszcze dwa? No, chociaż wiesz co? Czekaj. Będę ich od może, może ktoś jechać ze mną z tyłu. Czekaj. Jeden, czekaj, drugi, jeden zostaje, drugi pobiegł. Pobiegł. No, nie. Yy, teraz tak. Co wy robicie w międzyczasie? No ale w sumie... No to... Ja, ja z... go no, Ja odbieram od Ciebie ingram. Bardzo no. No, trochę opisuje. Ja, nie sumie ja, ja. to tak sobie. Ja nie, masz, nie ma tego. Polej. Polałkę. Po nie umiałkę keto. polałkę. Nie, nie pierdolę. Na dwa złoby, żeby mi smakował. go opiecz. <śmiech> Dałkę na polej. <dałka>. Proszałkę. <śmiech> Dziękuję. <Dziękolite>. Proszałkę? <śmiech> Kończałkę z tymi, kurwa, tekstałkę. W <grym> czubaczkę. Wczoraj wcegraliśmy w dolatą. Trudne sprawy. <grym> ja w zwyczajnie tam oglądam zniszczenia na tym motorze. Nie ma w zasadzie. No. Tu jest to... laki. No, to, to sobie łażę przy motrach i patrzę, co i tam jeszcze więcej co mają, co mogę sobie wziąć. Zawiem, co mogę mnie. Ciuszki z sobie z boków. Na, czy to amunicja? nie wiem, może no, który no, z no. Może który z nich, Może któryś z nich, miał, nie wiem, jakiś miernik promieniowania, a ja mogę też takiego <śmiech> Impulsy elektromagnetyczne. A nie, no bo przecież <śmiech> teraz jest w sposób polityczny, to przynajmniej jedna osoba powinna mieć coś takiego. A, to, to jest co mam powiedzieć. To sam sam. Ja Jestem, tego, że powiem, że już wielu miejsca promieniowania padło, jakby nowe ten mistrz się tworzyły. To mhm. wiem, ale i tak jest jeszcze, od czasu do się ale MP mają to jest... tylko łowcy maszyn. Czy łowcy maszyn, Chodzi czy promieniowanie, czy promieniowanie. Znalazł taki jeden prymitywny... naprawdę prym tywny... Węgierowski. Tak. jeszcze gorszy. A to pióra A to piorą. to A A gdzie? Ciebie tam A ja to to Dwa między... w samochodzie, wyjdę z i tam pojedę. No dobra, ile zjeżdżasz że ciebie z kalski i jeszcze raz na zbieranie strachu, kto tam jest, jest nasa z w włóczoraj możesz, żeby na tym, no. No. Ja z... tym motorze. No tak, tak, Możesz jechać przed, nad... przed naszym portem, a za. Mogę sobie napakować rzeczy z tych motor, bo w sumie tak mi komuś się nie czyta. Gdzie to napakujesz? Na motor? Jak? No na, na przykład a takie rzeczy jak to. Takie rzeczy jak to. Tam wiesz ten leasing pokazuje, to takie małe gówno. To to w kieszeń wsadzisz. No, to takich rzeczy chcę sobie pozbierać. No i szukam, jeszcze coś znajdę, z takiego typu? Takie, nie wiem. Sokolwiek, Karol, teraz ty. E... Przeszukiwanie. czy tak jest. Tak, tak. Przeszukiwanie masz? Ja nie, masz? nie wiem. Chciałem z nimić. A, a mówi się. Cały czas ci mówię. A ja, a ja czekam dwa razy. Czekam. Rozmawiam ze strażnikami. No ale ok. to mam ci. Za każdym coś chcę wam... Na przykład. Gdzie a kupali... idę to jest skidant. Tak, Przeszukiwanie. E, wypatrywanie. A wypatrywanie. A jeden masz. Plus jeden mam. Percepc tak, to masz ja rzucam. Dobra. Eeeh. Amunicja 45 muszę robić tak jak ty. Trzy magazynki, e, dziewiątki. Tylko dziewiątki, bo oni takiej używali. Jeszcze raz. Tu ja też chcę dać kolej. Zaszczęślić tak jak ty. Też chcę jedną. Te, bo mnie w kurwę jak na przykład wtedy kołość wypadnie. Dwa. A to szukam jeszcze raz. Nie, to w kurwę jak polera, więc mi będę robił tak jak. A, jak. Rzucę też by sam za złapać. Ale mnie nie wiedzą, ile w bo nie wiesz czego chcę szukać. A ja ci zaraz no, coś. Omunicie do swojej broni, tak? Nie ma. Nie, nie ma. Oczywiście, że nie ma. Yy, Łózki zbiera i frajerze a nie. Jaki frajer. No. no ch chce... Powergamer pierdolony. Kurwa. Chcę mieć ogień. Tak, Tika. Za... <śmiech> <śmiech> nie, za, za tego Tippa sobie przyciąć palca. Ale co on dopiszmy? Zraśnięcie. Kruka Za tick czy... bo się na to, że one dają reputacji. Tak? Ile no, no to jest wydają. jeden? Co ty? To, to, to już jest jeden i To jest, to jest takie niezależne od regionu. A. Czyli co, jak masz taką. No to w taki ale jest ale... oryginalny drogi sprzęt, to... jest bojny, słaby, tak To jest punkty słate. Są te nieroginowe. E, nie, nie, reputacja w miejscu. miejscu. Sława to jest ten, już taki max. No. A to jest. Ale ten... ale nie, myś... Znaczy, no w sumie tak, zapalniczka ja wydawała sławy, bo to jednak widzi Tak, bo widziała S... to wszędzie. Sława jest ogólna, a no. reputacja w innym miejscu. I reputacja chyba na poziomie. Jak się mówi? Bo to są tacy, wiesz, skórzane kulki łańcuchy, nie? No, Może też mają takiego. Łańcuch zbierz. Łańcuch zbierz, no, zapalarkę jakoś. Dobra, gazówkę tak od No <laughs> ja biorę sobie parę tych łańcuchów i też wrzucam na motor, na motor bo tam pewnie jest jakaś sakwa. O no, właśnie, to jest sakwie w tym motorze. Nie ma sakki przy motorze. LOL! skąd? Zawsze, zawsze, zawsze, są, tam są, zawsze narkotyki, wiesz, dragi. Na wyposażenie po wyposażenie A na jak kupujesz Harleya, to masz taką sakwę z tymi no no no. Tak, no tak nie nawet dwie. No, takie zawsze. No takie zawsze. I jutro będzie, ale, ale. nie puste, była. Puste było. To, a pan dobra, wie, to wiesz a, co? A, co? Trzeba tam tego, do tego, tą dziewiątkę. Zapalniczkę, o? Dobra, to Lekarz? Zobra, co? Lekarz? Ja jeszcze papierosy tu Okej, znajdujesz. Cztery, te na pełną chorobę. Akurat tak się trafiło. O! Masz gdzie trzymać? 1,6. jeden, sześć, to powiedzmy, że daj mi Zmieścimy się jeszcze do kieszeni? No powiedzmy że kieszenie masz wypchane, tak ham ale masz. A ty, jak chcesz możesz e, wrzucić do e, motoru. Ile, ile ja zmarnowałem z, tak. już w porcji? Wszystko. Cztery, pięć, 5, jeszcze pięć 5, 5 5 Mam jeszcze, czy pięć mam zmarnowałeś? to mam jeszcze kopierownicę? Zawsze. Teraz tak, każdy z was, kto znalazł amunicję, tak. y, podchodzi, no po, widziałem to amunicję. Oddaj. Dlaczego? To, to może się zamienimy, bo ta i tak i tak nie jest potrzebna. Ogładę. No, Przekywanie. Dwa czy trzy? Trzy Przerzuty. Podoba mi się, że z trzyma kastrami. Nie wiem czemu. 12, 4, 4. O, może cię 4. Bardzo trudno. Kurwa, kiedy wiem, nie A masz przekonywanie? Przekonywanie? Persfazja, czyli tak? No, mhm. nie ma. Czyli trudny po prostu. E, s, może inaczej, my też miałem ten. Jeden, jeden sobie zatrzymaj, ale dwa dla nas idą. Dobra. Po co dla Ciebie? No, Że mną no mieli umowę. Tak. E, czyli jak się umowaliśmy? Sześć dla nas, trzy dla Ciebie. Gdzieś dziewięć było. Znaczy, by Ci Znaczy, nie, siedem dla nas. Siedem dla Ciebie? A, dobra, no to dwa dla Ciebie i pięć dla nas. No w porządku, daj. Ale czekaj, zanim mi daję, to patrzę który magazynek ma inne na naboje i daję im te, które mają na mniej No to one mają po wszystkie pojedyncze naboje brakujące. A to może być tak, że sobie z naboje wezmę się magazynki, bo z dwoma nabojami to... Zdręczkowałeś, bo teraz patrzę na ręce. Ale nie, ja się ich pytam, czy bo w każdym jest... No nie dobra, nie nie nie nie. tak na no? tylko ale to jest za samoobrony. To pokazałem już Boże. Będziesz po samoobronie radzi My wiesz, na razie to jest nie jest ważne. mieć inny Tak, mi się no, nie, nie. Chciałem, nie. Legisl也, nie. nie masz Są Takie zajebiste. 7-4 byłby jakiś ale w 7-4. Tak, tak. problematyczny, Tak, tak. nie masz to Zajęte. Tak, tak. Zajęte. Tak, Trochę tych Tak, tak. Znalazłeś dwa pety i jednego tak. O kurwa, dobra. Yy, podchodzę do Skarskiego. Mam, A i wiesz co? No dobra, poczekaj jeszcze chwileczkę. Możesz czytać te naboje? Rubiesz. Yy, bo ja mam pistolet do mnie. dobra. Dobra, Mniejsze czy większe? Ja. Y, dasz, dasz mi potem coś. A no, bo nie dobra, ale jak ten Mniejsze, mniejsze. Jak krok, krok, nie, tak jeszcze? A co tam? No, patrz. No, by nie było. Nie, no, jeden magazynek z wieloma Ale mam go. Wszystkimi. On ma jeden magazynek z pełną amunicją. Skąd? No, znalazł jeden 9mm. A dziewiątkę? Tak. Z pełen magazynem. Jestem pewien, no, że, że, że to okay. jest ten. Dziewiątce ile jest na wojnie? Nie muszę To jest ci wydaje. A znasz nawił botanicę? Botanika muszę znać? No co to wiemy roślinna? Roślinna? No kurde, jointa bym nie poznał. No, tyle tyle dopóki się pojawiło po o tym, że... No. Marihuanę? Tak. No. Marihuanę? sobie. A No tak Oni wszyscy używali 9mm broni i jednego rodzaju pistoletu. Blok no. jest. Glock. Ja tego od bloka znalazłem, tak? O to lecz jakiś malaj. I y, on miał pełen magazynek ile jest w bloku naboi 17. 17? A tutaj miałem po 9, stary. <grym> czyli te moje miały po 9 naboje. Co takie o, chujowe. <grym> a jego miał full, czyli 17. Nie, 9. A myślę 9 magazynów. Dziewięciodkowe są... naboje. 9-abojowy. <grym> <grym> <grym> Bo ja to ja. Mam okay. nie nie, nie. ja. ja. ja. Dobra, ja. Bo ja. A, bo ja. Bo ja. Bo ja. Bo ja. z tego Bo ja. Bo ja. to ja. Bo ja. Bo ja. Bo ja. Bo ja. Bo ja. Bo Czy Bo ja. Bo ja. Bo ja. są zegarki w tym Bo ja. Bo poszukać zegarka w ogóle. Ale to jest burżuazja. Kąd masz tego? Nie, tym. nie to wiem. Wierzę To jest burżuazja. No, no. Nie ma, chuje, nie ma Gdzie są bronie? Nie jest broni? Bronie to są takie to panie. <laughs> nie ma takiej osoby, jeżeli chodzi o broń... tak. Od Tak. Liczbą nogą nie jest bronie. Brony. To gdzie to jest? To jest przed chorobami, chyba. Broniaki. Nie, sorry, za chorobami. Bronksy. Bronksy. Bronksy. Sprzęt 135. Łaczęs. Co ty tam skończasz? Glocka sobie pisać. A... No właśnie za bardzo... Mogę to tutaj, panie, zbą, tam, co dodajesz? <sus> nie pamiętam. Gronis. Ilewa na boi, więc... Ale nie, nie. Ale te, te, te, te tak, teraz po prostu podzielone. Po dziewięć, czy w magazynku, zbą. czy mam pięć na boi w magazynku? Nie, po dziewięć, to są magazynki, mam dziewięć. Dobra. I są pełne. No niektóre tak, niektóre nie. Gdzie? No Te trzy, które mam, jakie mam na boi, bo sobie nie mogę pisać. On mi dał jeden pełny, więc ma dziewięć. A ma ktoś z okularów śliczenicznych? Nie. Ale, ale, ale, ale ty też być kurwa, jest Jakiś jest taki fashion z glawór. <gamy> no, Setka tak <gamy> w tym znaczy, Wernowi Czekaj, jeszcze Czeka, zobaczyć, co, wierze, co będzie pytać. No właśnie zobaczcie. Yy, ile mam na boi? 1 ma 9. A reszta, a ile ty modu miałeś? Trzy jeszcze. No, no, jeszcze dwa. Tego. No to 16 znowu mam. No, to no, sz... obu jeszcze szesnaście. dobrze po 8 tak, to ja wpisuję 9 i 7. Przełożyłem sobie jeden nabój do drugiego, magazynu. Gdzie jest blok? 9 naboi. Nie, 17 naboi. Dobrze mówię. Ale dobra, to są na 9, mm, 9 na naboi, bo to są pewnie jakieś przerobione syfy w gównajach, tak? Ale to jest dobra. Ha, niezawodny, feralny rzut na zacięcie 19,20. Tak jak chuję. A normalny ma je? 15-20? 18-20. 18, chyba. Poręczny, szybkie przeładowanie, dwa segmenty glob jest zaimpisty. Strzelanie serią, szybkie strzelanie jedna seria. Ale to, to musi być glob 18. I wtedy ma, a jest niecenny 20, 20%. To musi być inny glob. To, to są dwa rodzaje: 17 i 18. Ale nie ma tutaj 18. Jest nie, to masz tego pierwszego. Nie. Czy ja mam jeszcze lepszy? Obrażenia lekkie, punkty przebicia 1. Dobra, to co dalej. Yes. Zakończywszy? Znaczy, no, to oni sobie szukają. Okay, no, to... Rozmawiamy, rozmawiamy sobie z nimi. A no, że strażnicy mówią, że może te osoby takie domorosy, bandy właśnie daje, że przejdzie, no to wpadają w bliżej serii i poganą do 20. No i mówią, no, no, że cieszą się, że kalendarz przemówił w tych są. chociaż tyle ma w A czy karawany w Apalach jakieś mają swoje siedziby? Wiesz, co, to raczej wszystko do kroki manatrach. No, to... A czy nasz, nasz pan w ma lord jogging? <grym> ma jakąś własną filię Karawan? No ma, ja poszłam na pewno ma. No, w Jakieś własne My Ja też się transportu. jest może no Okej, Kopalnie Burzynów? Kopalnie Burzynów! Kopalnie czekolady! To kurwa! jest napisane, że... To jest ja gloka bloka 17, a ja jest napisane, że jeżeli jest blokiem 18, to wtedy ma strzelanie serio. Nie ma strzelania serią. Ale i tak ma ładowanie w dwa segmenty. Czyli jedna tura to są trzy segmenty? Tak. Czyli Ty ja możesz... mogę załadować w jednej, jeszcze strzelić. Tak. Spoko. Kończyłem. Ja wracam tam. Do... Okay. Hej? Skalu? Ja też. Ale za wsiadam za. za, za kółko jak coś. Z Nie zajęta. mogę? Zajęta już. Dobra, dobry, to na bajkę. No, no, no. Co ty tu robisz? to jest moja? Ja jadę motorem przed nimi. No dobra, tak. Właśnie widzicie, wchodzę na motor. O, ty jest kurwa! Teraz dobra, rzucamy na zręczność. Będzie dla ciebie problemat. Nie, trudny, bo pierwsza życie jedziesz na motorze. A nie, szybko. Ma... 6, bardzo to, jest... to bardzo trudne. 6, sześć. Cześć, są No, to chyba ma... nie dzień. Nie. Czy mo mogę wziąć na swoją kierownicę, on tu siedział, a ja wejdę na pakę? No bo ja nie mogę go prowadzić. Ej, to decyduj się, bierzesz motor czy co? To mogę go na pakę wziąć? Nie nie, nie. No to ja, daj mi, no to Waba ja go poprowadzę, no. na To mógłby on go prowadzić, ja bym był na napadał w czasie. Ja chcę poprowadzić. Dziękuję. Na handlarzem, się. No to ja jadę, no. A, to czekaj, podwieź mnie no do, do, do, do konwoli. No to nie, to ty nie możesz, żeby ty umiesz jeździć mu teraz. Ale to nie to. jest śmieszne. Ale czekaj, czekaj tylko to, że tak. Ledwo ruszałem <grym> rękoma, jestem <grym> prosty, stary i o to, że nigdy z nie jechałem. Mogę jechać? Przecież ja, ja mi się ładuje na ten, na motor. Nie? Jako nie. Ty poważ, ty, ty wój, pocyści, nie? to zrobię? Nie, tylko wasi. tylko do konwoju, Nie, to będę Dobra, to ja idę Francis? do Nie wiem, tak ten, tak Teron. Ale chujowej nie wiecie, to. ja, jest, hey. Ej, Tobleron. tak ten, Tobleron. ten, tak Tobleron. To Tobleron. To Iron Iron to jest coś, co chcecie kupić nice to you. Oj koniu, przestań. To jedzie motorem, ja? że może jechać między ciężarówką tą tylną a środkową Jadę, dobra. Jeżeli gdziekolwiek będzie, to z O ile trafi. Nie mi dziecka. Ciekawe, on ale w sumie Dzisiaj chciałem umrzeć, nie to mi motor. zobaczę, dobra, dobra. dobra ale Zobaczmy, ale się co? Ej, nie coś, żeby fajnie zginąć. Zaleć się to. Lefknij się główką sobie to jeszcze on dostanie choroby. Tak, tak zrobię, Chlu, ty nie masz żadnej choroby, to jest nieuczciwe. Jestem stary i zgrzybiały i nie jestem w stanie motoru prowadzić. A ja, a ja, a ja nie jestem ja w stanie skonstruować bomby atomowej. Powiedziałem to tak o. co z tego? Ja.. Ja tam ci wie, wierzę, więc... Dobra, jedziemy. Drum, Okej, rozumiem, że już tam, bez problemu, dotarła ta trasa. Wjechaliście już, już bieliście ten górski i tak dalej. Jechaliście. Jesteście właśnie, zobaczcie, taki ładny szybciej, no ten kręci. O, wcale dość duży. Będzie nam hektar tego otoczony z no, drutem, koczasem i tak dalej. No, Rozodowują, ro właśnie, dają wam sprzęt, żeby przy, żeby przyjechaliście, Kilku tam oddelegowują, że zostało z kilku tych właśnie ci co nie służyli w jak i gdzieś tam dalej. No ty tutaj... to właśnie, dobra, słuchajcie, to wy się w sumie tylko na walce wskazuje na was dwóch, więc wy po prostu macie. Masz to zadanie po prostu potrwać, czy coś tutaj nie przyjedzie złego i jak czy nie to strzelać. Nie jesteśmy na jakimś takim. Czyli Jak tu jest baza, to jesteśmy na jakimś posterunku. To Bo oni pojechali dalej. To, nie, nie, to jest obszar, tu z bramą wjeżdżasz, Zostawili was, sali to a potem pojechali gdzieś tam indziej. Tu no, no, no, jesteśmy takie drugie. Dookoła jest pustynia. Znaczy, no, nie, z daleko pod nie widzicie jakichś na streszku. Każda kość wygląda tak samo. E, czy... hmm? Hmm? ma... Wszystkie, takie prosty by było ale to jest inaczej niż że coś ci wypadnie mhm. ale no, wiesz, kurwa czy to jest jakieś wiesz fortyfikaty, powiedzmy są są rzadkie Tak? o tych na każdej na każdej, to, orze, bo, wiecie? Bo, wiecie? Marbe, kurwa, kurwa no, jest tu, nowe tu, miejsce nie no. to... nie nie do nie nie nie nie nie nie Cześć, kurwa. Mięso! No, Rozjebałem system. To <grymne> tak? y, jest mózg żelazny. To jest już jedyne z drugim miejscem, będę starał się kędzić amunicji. No tak. W bazie naszej. E, tak, e, Co tu robisz? Y, tak, widzisz, to jest po prostu przyszedł jakiś gościa. Nie, nie, to masz, wstaje, ty na miejsce z nowa tam pójdziesz, doganasz, tam będzie po magierze, w sklepie jesteście tego, to, Luzik, tam Coś tam ci dadzą, nie, nie wiem dokładnie, bo nie są z tym. Ty zaś, ty jesteś tym chemikiem. A mój wózek z rzeczy motor? jak ci Wszystko z tego, za chwilę. W na razie trzeba przydział. Okej. No to idziemy, młody stary gościu? Tak, o 40 35, 40. No młody człowieku, gdzie idziemy? Do naszej prowi z leczeniem Ale do leczenia. Chodźmy. teraz tak, do Was prowadzi jakiś komandor. bar! Bar macie. Macie, ale nie mam amunicji. Jak, jakbyś mógł, to nas zaopatrzyć. E, zaraz, myślimy, jakie jak używasz? 45. Jaka mam? Ja. Ingrama. 9 też mogą być, jest spoko. Ja jestem spoko. Z czerwą potrzebuję dobrej amunicji. Dodał mi amunicję. <śmiech> nie wiedziałem, mam napisane te 45 Ale 9 też używasz. Piszesz 45 na lub 9. Pamiętam, no, ja że czytałem kartę, to pamiętam. Tak? To spoko. Trudno. Słuchaj, to jest strzelec, więc to ci mierzyczka. Tam będziesz ma swój pokoleniaczek. Jakiej amulicja? Jakie 7,62. Kurwa. Dobra, chodź. Tak. Prowadzi was do tamtego kilometrów. Ty używasz dziewiątej Dajcie Leci dwa magazynki do tego tego tego. Grawo. E, powinno wystarczyć. Chyba to jest długa sprawa, bo tego nie mamy jeden magazyn. Dobra. Wiesz co, żebym nie musiał łazić z tej wieżyczki, to tylko wody jakoś. No to tam będzie. Dobra, no to. Dobra. Kuba. Przechodzisz, idziemy pr do tej stacji z nowej. Chodzisz widzisz, i widzisz, że tutaj, tutaj, siedzisz, Trzeba, no tutaj. I, Pokażę, le, tak się te. Siedzibyś na domą. przydzielili mnie tutaj. O. Ideo. Prowadzi na w czasu. Na razie zawsze damy Ci prostą robotę. motła, Mop myjemy. Próbujemy! Wypada się miotła? Łopata. Miotła? Łopata. Łopata? Miotła. Przerwał się do tego. Słuchaj, e, no to tak. Zadaj prosto. Destylatorka. Tutaj wylewasz ropy. W tej chwili znasz się. Podajcie sobie chemii. Oczyszczanie ropy. I mam paliwo. Spytają co chcesz, a będę wiedział czego to służy. Ja wiem. <ślesz> <ślesz> e, no, widzisz kilka z takich szersz... Ile mam dziennie wyprodukować ropy? A się godzin. <głos> nie mam zmienionej ilości. Nie może jakiejś ilości, ale tu wychodzi tak około 100 litrów czystego tego paliwa będzie. Stara się to jak najszybciej zrobić. Znaczy to masz robić cały czas, masz to jak w po prostu średnio, to będzie koło 100 litrów dziennie. Czyli nie mogę zrobić tak, że odpierdolę swojej i mogę sobie iść? Ale znowu, jeżeli będą ubierać, że kiedy ja robię tak ja po 5 czy 40 litrów, to ja też nie będzie dobrze. To wiem. Rozglądasz w jak to wygląda, jest tylko ta a nic więcej? Yy, są trzy takie destruktury, jakby, tam dwie, dwie, dwie, trzy, dwie, cztery, dwie używane, jedna, na no jedna używana, jedna jest wolna, no, bo był jakiś taki ma, mały pokoik jakby deski były no tam na kółeczkę założone, no to jest to jakbyś musi mocno to nawet człowieka nie to tam nie ten, ale jest symbol, że nie wolno palić jednak. No i jest to, jak, jeszcze mały stojak taki już raczej... Do, do, do czegoś innego, co że tam w Nie tak, troszkę porażniejszych laboratoriów nam pomaga, można pomóc, co tam lecieć, no, ale ktoś też nie odważył. No, nie żadnych uczniów nie ma. I dzisiaj mam już przepracować te 8 godzin. No po, biorę... no. to, tak... no. to, to ja się biorę... Jak to jest, koleś? To jest Zacząłem 16. Tak, to koniec. Gdzie ja stoję? Ogrzewłem do ale Ja bym chciał zrobić... No to oczy grupy to sobie nie chodziło dookoła. Tylko ja nie chcę pracować normalną, ja chcę jak najszybciej wyrobić jak najwięcej dzisiaj. A, no dobra, idź y... sobie na budowę w zasadzie, bo to jest bardziej, to, tego, tak, tak, ma, to jest tak łatwa, że możesz się wmakać. To tym, bo musisz sam sobie pójść po kawiarko z ropą czy to tą, przerać to, to czy... I, i odstawić. A na przykład jak chciał ulepszyć maszynę, żeby lepiej działa? No to, zautomatyzować <tuszy> taśmę, bro, pisać, dopracować tę... Kulpa! 19. Ok, wiesz, wiesz co? Yy, widzisz, że jeden... Yy, jeden z... Yy, jeden z yy, cewka jedna jest... Yy, dość zabudzona, że gdyby ją przyjrzeli, to to szybciej, szybciej przelatywało przez to. No to ja czyszczę cewkę na przykład. To to demonstrujesz? Mam robić tak? ropę, tak? Tak. Ropa będzie, szybciej i lepiej. Przytucham. Co? wamkro. Co? to. wamkro. Aha. Chciałeś sobie? Nie mam. 9, 19. 19, 19, czyli to jest e, żaden z danych. Nie, bo nie, nie, nie, nie, nie ławkie tego. Ale znajdź się nie? na to. Nieważne. Nie, nie no dobra, nie, to nie. To idę sobie, nanoszę sobie ropy ileś tam tych wiaderek na raz, żeby mieć spokój i potem nie nosić. No Okej, okay. znaczy no, trzy wiaderka są dla Ciebie. Aha, no to, to, to, to, to wszystkie trzy to... przynoszę i staram się pracować jak najszybciej. Budowa raz? Tak sobie będzie, to góźny będzie to w celu. 8, 15, zdany łatwy. No tak, idzie tak. No normalnie, no dobra, to okay. pracujemy. Dobra, e, to tak, bo to Jak dobie... to Jak już to Jak coś tam będzie przyjeżdżało i ci każe strzelać, to strzelasz. Ty masz mi każe strzelać? No i ja tu jestem. Aj, aj, Lordzie jogging. A tam. On, on, też, on, też, on, też, on też ma jakiś karabinów i go robi Tak, on ma tego, tego, tego. perfect. Darygodowa. To ma 13 kilo. No kur... On to opiera i pis. I pis. I pis. Jakby Jakbyś był człowiekiem z hegemonii i brał na klasę dwa słonie, ten Witek był. A tam, to jest tak, że on wie, że tył i jak przód? To jest taki, no. nie. Czy obok mnie? No. E, nie, to jest oparta, no, oparta jako taką. O ściankę... Najwyższy. Czyli jesteś najnewierzyccy. Wiem, tylko mi chodzi o na przykład, że ja patrzę tam, a on patrzy... Nie, są cztery tam. wieżyczki jakby na karańcach. Eee, tam skąd jest zagrożenie, tam dwadziecie go. No. Nie, nie ma takiego. No, a, a jest, nie wiem, jakieś picie zostawiamy, sobą, No że by to leży. Dobra. Czy ja? Dobra, Kuba, no dobra, to podpiątałeś. No dobra. Co to warto? Podpiątałeś inwentaryzacyjkę. Zobaczmy, no, teraz. jak się radzić. Zobaczmy, jak sobie ok, ja. ja czy kości, ja tam A, jeszcze po kierowcach wypalił, zobaczył. od razu yeah. ja yy, no co 5 6 5,6,8. Y, mogę zdać 5, 6. To będzie bardzo trudne. Okej, okay. 3 godziny, nawet nie, nawet 2 godziny się uginąłeś z tak? Panie, gotowe. Szybko? Hmm? No, e... Okej, okay. no bardzo ładnie. Dobra, e, so ja teraz skoczę na krótką przerwę, bo ktoś przyjechał do Służysz. Tak to jest. Okej. Okay. Lit paliwa, za, e, to jest tak. Kiepskie 5 Gumbli, średnie 10, lepsze 20. Gotowe, zapisałem. Nas ktoś nadzoruje? E, tak. Ciebie nam trzeba chodzić. Ten gościół jest lepszy, ale ten, co jeszcze ten, ale zalgał. No, on jest jakby, On go operuje, no nie? Chora. Czasy tak leci, bo w sumie zdania są nudne i monotonne czy tak do bólu, tak chuj nudne, że sobie poprawić rodzinę. Kuba już jesteś coraz częściej przy przysługi przydzielany do opiniowania klientów, bo no, to nie tylko tam, to, że łapanie mi się wzrasta. Tobie skali się chyba najbardziej godzi, bo w sumie łazisz chłopę jak. No ja tak, kompletnie tak, no nie robisz. Znodu sobie szczeni. No, Czekajcie, jak chcę spotkać krytula. No, e. O cześć! Dobra, dokadaj e, teraz. Co, coś co się wolno robić, macie swoje formanka. Bo by za zabawy. E, ja zabana. jak mam chwilę wolnego, to przyglądam się wszystkim film Widzę, że przy każdej jest jakaś usterka, jakieś coś zmniejszające no, wydaje. O, no, tak, tak, tak. Wtedy o kiedyś się znajdą. To jest w twojej w najgorszym stanie. To, tak, no, ale to, to tak. ja się zajmuję swoją dystylatorką. A że nikt nie patrzył, przykro mi, żebyś się dało rady. E... A strażnik dystylatorką? No właśnie, tak, tak. Codziennie możesz im wmawiać, że jesteś jeden. No najbliższy. właśnie, ja wmawiam, no to ja idę wmawiać. tak. czekać. Patrz, czwórz, charakter ma. Jedenaście. Pięć cztery, kurde! Czyli jaki to był mój test? Trudny. Czyli tak naprawdę problematyczny, bo nie masz. Kurwa, coś Ci się do tego tak Działa, działa Ale może działać lepiej, szybciej, wydajniej A Wasz szef chce chyba, żeby to było tak Ale jest już porządna wydajność Może kiedy indziej Jeżeli ktoś Nie, czy... <grych> Dobra A mogę sobie przy tym stole coś porobić? Masz czym? No mam swoje sukcesy. To może. Ale poprawię No już pospiądziłem pracę, tak? Mówisz, że mam jeszcze wolno. Znaczy Osiągnięcie sobie odrobisz? No wolno a już odrobiłem, czy nie? Ja zakładam, że to już dziś widzicie. Aha! To ja chcę jeszcze parę rzeczy, bo codziennie ich przekonuję. Okay. Nie udało się. No dobra. <grym> <grym> Zamknij mordę! <grym> był łatwy, czyli <grym> żaden. Nie udało się. Kurwa, co że się tak do tego dopieprzył? Był łatwy teraz. <grym> JEDEN! I SZEŚĆ? Czyli to jest trudny, czyli zostaje trudny? Nie. Jeden, jeden sześć, zdany, trudny. Obniżasz A, o 1, podnosi 1, jeden, trudny. Kurwa pokaż. Mogę? O. Tak? Dobra. Swoją destynatorkę naprawię. Rzucę mechanika. E, mechanika. Mechanika. Bez problemu. Okay. Bo to jest cholernie trudny, plus jeszcze mam dwie jedynki. dwie jedynki. Znaczy no z tego mam trzy... Sorry, jedną jedynkę i... Dwie. Cztery, więc cholernie trudny Mówię Mówiłem ci, że odejmowa nie działa. Masz Aha. suwak, to masz tylko jeden, możecie Rozumiem. Jedną chcesz kość? Nie. Jeden punkt. A, a. Tak, bo masz słówek No to żeby... nie, to razie mam cholernie trudne znane od razu. Dobra, no to znowu siedzisz na tym, pan rosy, czy, czy nie pali się często? Nie, nie pali no. też często. Ja, ja mówię, kiedy chce żeby to Może że O tydzień, się nie raz raka, no, raka? Może jakiegoś. ma? Co A ty, a też a ty, a ty, a ja no jest. a taki a z a ty, No ty, a <ślappie> Taki a hey, Dwumetrowy a Nie Nie ty, jak ty, a dwumetrowy a ty, a nie, a nie. a ty, a ty, ty, a ty, rak. Strzał! Paretem! Okej, okay, pewnego dnia, tak myślę, że tak po miesiącu... Ale miesiąc... dali mi naprawić tą moją inwestratorkę? Tak i, I widzą, że jest lepiej? No, jest lepiej, tak 10%, 5 e, 10%. I jak w szefie? Dało radę? No, dało radę. To samo mogę zrobić z tamtymi. Po, po, po, po, Popatrzę. Popatrzę. <laughs> Popatrzał. <laughs> O, białkę. Chcesz, <głos> możesz pomóc? Próbujajałkę. Po metal? 4, 10, minus 1 to jest 9. Czy Wam chcę zmniejszyć? No w każdym razie. Jakiś, jaki tytuł wyszedł? Eee, bardzo trudny. Przy... Czyli jeszcze dzięki sołkowi tako, naprawdę, palermię na to jest. Tak. No. Naprawdę na pewno dwie czy jedną? Znaczy eee, no, to jest na, jedno, na pierwszą było. Teraz na drugą. Dwie 20? 5, 2. A, no dobra, wyszło. 3, 2, 1, starzec. Aha, to są 3, nie, tak. Jest nieużywana. używana. 9,9, ale bardzo trudno. Wyszło, wyszło. Okay, przy, przy tej jednej nieużywanej czasami ten nadzorca robi. Wszystkie poprawione. Okay. Yy, czy teraz mogę mieć do ciebie jakieś, jakąś prośbę? Na tych maszynach jestem w stanie wyrobić znacząco więcej ropy. Czy może ustaliśmy jakiś limit ropy, który mam wykonać i ja będę sobie go wykonywał w jakimś tam czasie, a resztę będę miał czasu dla siebie? Nie. nie, nie, nie to dla siebie. A może do dowódcy, że naprawiłem tyle i mógł Jak pan, pan dajmy, że to spoko, ale kiedy on ja nie. A, a moglibyśmy dać może jakieś konkretniejsze zadanie, zauważyłeś, że jestem w stanie robić dużo? Polerować To jest twoje zdanie. Podzi mi się. Rozumiem. Poleruj dzidę. To ja biorę i destyluję ropę, a w wolnym czasie destyluję dla siebie też troszeczkę ropy i alkoholu. Gdzie? Z, z czego? A nie mogę, nie dadzą mi tych. A mogę na przykład mam 10 gambli tygodniowo. Mogę to wymieniać na ropę i to miesięcznie. Aha, miesięcznie. <grym> Za 10 gambli ropy kupię. Już minął miesiąc. E, to jest paliwa Minął miesiąc, tak zapłatę paliwa każdej. Tak. No to jest takiej średniej jakości, To mogę sobie ją oczesać na bardzo dobrą ja no, sobie w wolnym motor. czasie to robię. Tylko, roku. że wtedy będzie małej pół litra. Jakie pół litra? Dobra, trzy czwarte. Zalałem motor. Ty nie masz motoru. Nie mam motoru. To ale mo je, ale mo ja z niego korzystam. Nie? Tak? Zobaczymy. No, ale ja w wolnym czasie no, byłem przy motorze i chciałem sobie mój broń zabrać stamtąd. E, no dobra. To, to a macie, to macie jakby swoje kufereczki takie przy łóżeczkach. Hmm. A ja na wieży mieszkam? Nie, nie, nie. Masz na no, no, no, no, no, no, no. swej Ile już tu to jesteśmy? Miesiąc? No w baraku. razy, miesiąc. Znaczy w baraku. Najmijcie w sumie z łóżkami, tam macie jakieś swoje skrzyneczki. Tam możecie trzymać swoje na A widujemy się cały ale... czas? <ślad till footprint> ja im no proponuję, że, że będę od nich odbierał ich paliwo i przydestylował na lepszą jakość. Dobre, dobra. Do, dobry pomysł. Dobra, i tak mi się nie przyda. Trzymaj. Jak coś to uczycie tego rosyjskiego dalej? Czyli w wolnym czasie. 3 litry mamy, W wolnym czasie uczymy jeszcze. Każy ja wód w brzegu. <grym> Dobra. Tak, jakby bo u nas na lekcji praktykantka i kola mówi, że mamy zadawać jej pytania. To... Nas też to będzie nas uczyć. Nie będzie, żeby tutaj o to, na tym myśleć praktyki w Warszawie. O kurwa. Ale mi powiedziała, że będzie nas uczyć. Ona, ona powiedziała, że chciałaby ale że musi być, będę pamiętany, co obserwuje, z jej studiu, A mama Szczur, z jej studium nie przejdzie do jej taromu. No tak, to szmat, jednak nie będzie. No to szmat. Ale nie, to i ale ona mówi to, że byśmy jej księgnie zadawali. No kurwa, będzie jej zadawia, jak będzie to, dobra. Boheakomsdu, wo vontsdu, vi ad bistdu. Wischund bistdu? Jak ładna jesteś. No i myś? Okej. No to po że sobie mnęło już tak. No 5 miesięcy. O, tylko. Tak no, ja się mam fijet w chuj ludzie, no, że to jest jeszcze tak eee, robotę, no, Czekaj, nie, 5 miesięcy, celi, czekaj, 5 razy 3 5. to jest 7, Mam 18 litrów dobrego paliwa. Eee, Ej, czekaj, mamy jenere, tam czekaj. lekarz. 4 leka. razy to jest 3. generał, mam propozycję. A, a przez ten czas możemy przyjąć, że ja sobie robić ćwiczę. i tak dalej. P pompałki możemy zrobić. ale ci na tylko jeden punkt komycji cały czas. Ja cały czas pracuję. To jest dla mnie dużo. Ja.. Przez 8 godzin mogę dziennie pracuje ciężko, mogę sobie jedno budowę zwiększyć. bo cały czas pracuję ciężko. Kondycję. A tam? Mm. Kiedy mogę korzystać wiesz PDA? Bo tam chyba było... Każdy sztuk, sztuk, sztuk, tak? punkty doświadczenia, żeby... Yy, pod koniec nie... sesji. Yy, znaczy... To jest w przerwach między sesjami. Tak pisałem w książce. Chuj, możesz teraz. Hmm. A tam, możesz mi podać sam. 60 za podniesienie umiejętności na drugi poziom. 200 za wykupienie nowej, 200 za sztuczkę nowej umiejętności, czyli jaką taką powiedzmy? Tak, ja 00 200 albo 300, nie pamiętam, musisz zobaczyć. A ile masz PD? To jest 190 na razie. Nie opłacać się. nie mówię, Nie opłacać się, bo na przykład, żeby podnieść chyba z 8 na 9, jest skład. 600 coś. Oto, z 8 na 9, to jest 600 coś. Jest 700. Yy, jak mi idzie z rosyjskim? No, Powiedziem, że zaczął się chodź łapać. A z ma dosyć, że myślę, że nawet będzie miał. Co to? Z Prytu mam 19. No, no to, ale. Co ciebie łapie? Uczenia kompletnie obcego języka, kompletnej gramatyce i tak dalej. To Dobra, to... ja tymczasem, jak widzę 5 miesięcy, no, to pewnego dnia zakradam się do, do niego i chcę otruć moją chorobę. Ja nie no, bez Ja nie, nie, nie ma żalu! Nie. Nie. nie ma żalu! No to jest kurwa! Jesteśmy przyjaciółmi, jakim powodem mamy otruć chorobę? No wezmę! To by się zwrócił! Nie no, że chcesz nas zostawić, to jeszcze będziesz kurwa bruził. No, nie masz żadnej choroby. To jestem stary jest i tego? I nie masz w tym żadnych minusów. Ja, nie. Co ma? tam nie stoi. Nie jest potrzebna. Ale no właśnie, to tobie stoi coś z tego. Dobra, mniejsza, chuj, trudno. A może zacząłem trochę inny? Co? No. Zapiewej, a mogę jeszcze pracodawcę. ćwiczyć jazdę na motocyklów? Mojego pracodawcę. Nie, będę pracodawcę. Pracodawcę. Ej, ale wpiszę sobie ruski, dam trzy krateczki, zaznaczę jedną Jakbym miał wszystkie trzy, wtedy będę miał dobrze. Okay. A czy ja jak ten, jak tak siedzę na tej tentu, wypatrywać lepiej takim ćwicie oczy, wiesz, tak! To chyba nam ćwicze no, na, na gorzej właśnie. Właśnie najgorzej. Ale to wynaje ci się, bo już musiał się, do. Do. Nie, nie ma minusów, ale po co tym bardziej. Dobra, no, spoko. Mamy 18 litrów dobrego panie. Ja to jest tym, litrów? 18. Mili litrów. Mili litrów. Mili litrów. Czyli no to ale są... już jest 5 miesięcy. No. 5 miesięcy później. Aha, no no raczej tak, raczej tak. Raczej, A, raczej. każdy raz dostaje e, po 5 litrów. 24 z 20, 20 to jest 15. Ale jeszcze był miesiąc miesięcy. 6. 6. 6. 6 miesięcy. Był miesiąc, minął, podliczyliśmy. Ja już 5 miesięcy. A, no to mamy 15. Okay. Dobra Przedajcie, bo to coś tam A, dobra, dodać sobie jedną reputację w Apollachach coś my tam pracujecie? Aha, reputację w Apollachach Co robisz? Znaczy nie mam 190 w opołudnie 10 Apollach się przyjął przez 1p2l Apollachy a ja, a po? A ty? A ty? Ha, samochą? Jeden po lachu jedan? Jedan, czeka. Jedan, samochą. Jedan, czeka. No. Okay. OK. To ja jestem mal na Ja jestem z lektikiem. Ale kuba, po no, prostu nie. Się nie miałem jak napisze, a ten jakoś napisze to, że czytasz przynajmniej. Bo zbyt, ja mam tak ja, yeah. mam tak, no, tak to to ja mam tak, że ja myślę no. za szybko, nie, nie muszę muszę nadążam. Ani w... ani altu, ani, yy... Kropków ani przecinków. A to mi się też czasami. Mam, taki ubrz... ja, ja, ja, ja. mam... mam takie miśli, że jest Ja chcę. Nawet i setki mam takie miśli, że na przykład piszę. E, sapcz, zamiast spać. No to, to, to, to jest normalne, że. Ja na ja przykład. To... piszę ejst. Ejst. Ja też. Albo ney. A ja mam za, za każdym razem tak, że, że, że piszę tyklo. Tyklo. A nie no, ty tylko. Za każdym razem. Do ugodnia. Dobra, to jest do do Dobra. Ja też niejasne. I masz tego. Usmasz us, dban. Usnaż dban. Pojemy szkół. Okay. Która jest wyźnia? E, za 21. Bo można było w głupicy jeśli mam kasę. Nie mam ja kasy. Mam. Ja masz kasy? A ja się nie mam o to. Czemu? Z, no, dzisiaj mam do i będę Właśnie. Mam do kasę. kasy. Nic tego. tego? Co mogę? No. mogę? No. Czy Co Hawańska, pierdzie. Masz tam yes. strzelecz czy dupa. No ale teraz, teraz już nawet nie dupa. No, no na harcerzyk. <laughs> Ej, nie obrażaj, harcerze to jest wyższy stop ten strzel. Mi się <laughs> A Nawet dwa. stop. A Ciebie to No to mnie jeszcze uprzestrę. Na Narnie. Okej. Mamy piękny kolejny dzień. 13. Dzień. Okej. dzisiaj jest w zasadzie dużo ruch jest ten. Co i raz tam, a to łazisz, a to pomagasz. Znaleźliśmy sobie jakichś kolegów, oprócz siebie? Ale poznajcie się z grupą. Ty masz w apalachach. No. no, no, no. no. A, a to może kumple się jacyś tam I teraz tak, ten, dodali znajomości? W zasadzie się może jest ruch. To się obawiamy tym wszystkim. Przejeżdżają przy najróżniejsze pojazdy na stację. Od jakichś zwykłych rzechów, od tam kilku... A w międzyczasie przyjechał ten nasz szef? Nie mogę cały czas. Bo jak e, będzie tak, to się nie widzę. Spokojnie. kilku gangerów przyjechało tam do Was, aby za, zatankować tak, motory z sobie. Także stacja obsługująca nam, widać duży, dużą okolicę. I chcę zobaczyć, sobie limuzyna. Po prostu piękne limo. No ty, ja ty tam, ja No my nie? Wy teraz nie pracujemy. Czekaj, yy, wy pracujecie. No czy to, ukulona pachta, ukłona bo gorąco, no to yy, nie A ja ty wiesz, no, widzicie spokojnie, no a ty, ty. Szturham sztur sztur sztur tego do Ty, wiesz, kto to jest? Może? Też raz przyjechał. Trzy ładne? <śles> Celuj, może zobaczyć przez snajperę. <śles> o, Palc mi drgnął! O, trzy razy. <śles> Sprawdzamy lunetę, czy czy da się zobaczyć coś tylko w ogóle nic się tylko kiel kielowca, zbyt, ale bardzo bardzo nic tak Jak szofer bardzo tak. przystojny no, Nie jest <grylls> starszy pan, tak około 60 km. No dobra, no, to ja się przyglądam tam. Okay. So, bez e obstawy? Wychodzę, No dobrze. Właśnie. Dobrze. Bez obstawy I... takie? O czy se przyjechał? Czyli szofer sofer a -a. Nie no, jak A to, to otworzył, może tam pewnie? Może bo... nie mają no, już Nie, to może pojechać no, Jak, poje jak, będzie... jak nas na to stronie już za, to na prostu... jest <śla> 90 to, to to tak o... Ale Shogamaster? razy nie z jeździć bez obstawy, ma fajnie Shogamaster, i go nie atakuje. Tysiąc Gambi. Okej, rozliczymy się za pierwszym. Nie, Zobaczyna. nie, Zobaczyna. nie, nie, Czeka O, co wiesz, w stronę rafinerii. rafinali. Uuu, ty okay. co, będzie, wchodzi do nas za przykład? Oparłem się obok, czekam. Kto tutaj dowodzi? Ja. Ciebie tam miałem. Do nas, chcę. Mhm. A jest ten gościu, który tam dowodzi? No, akurat wyszedł na pieleczkę, ale on Nie ma szefa, ale o co chodzi? No, y zapłata. Po tankowaniu tego. Hmm, i co Mówicie? Zapłacić. Zapłacić, a takie rzeczy z... Nie, nie, nie, nie Rozumiem, jaką cenę poda? O nie, nie, nie, nie. To w takim razie połóż się tam na biurku. Chcę... Pobier, na biurku. Proszę! 1000 litrów benzyny. No rozmawiać No dobra, idę go przypać. Okej, no dobra, to... dobra, ja proszę. No, do to... podchodzę. E! Misiu! Hmm. Misiu, do cię... Do pod... ciebie <laughs> ktoś chce zapłacić misiu, tysiąc Muszę do mnie, kurma, ja bym się podszedł. Prawda rozpora. I ja. No, I i, i zobaczcie się. Właśnie wszystko widzicie jak ten. Tam chwilę pogadali i nie strzeliśmy. Szeptamy i, i, i, i jeszcze po nie jest Ja się nie starałem posłuchać. W tym języku to było. było. po, po rosyjsku to było. Prze nie, nie, nie. W ogóle... W... To był esperanto. Język z dupy. Bla, Le, le, le. Poszli tam do, do, do limuzynki, otworzył bagażnik, dał nam tę te, teczuszkę, ci się tylko ucieszył, przydechowali rękę, znaczy pocresali i już miał odjeżdżać limuzynko. Kiedy z kilku innych samochodów po typy z karabinami i zaczęli się napierdolani na... Skąd, skąd, skąd, skąd? Spadli? Z innych samochodów. Jakich? A ci no był, Cały czas był równy. Aha, też. O, Ale strzelają do limuzyny? No, bo, znaczy, nawet prawie wszystkim limuzyny wadą. A kto wali, gangersi? No? Goście, którzy wyskoczyli z tak będzie jest... no sporo. A ten nasz mój kolega naukowiec tam dalej stoi stąd, czy już padł na ziemię? No, to się w jednym hmm. momencie. Czyli dostał Ale... serię już w brzuch? No jeszcze nie dostał, bo do tego wyskoczyli. Słyszysz? Hmm. Czy ktoś, ktoś różniamy tak bardzo blisko mnie? Hmm? Odróżniamy swoich od innych. No właśnie, tak. kto wyskoczył? Hmm. No Pracownicy drogi. od nas, czy...? No, nie, nie, nie. Y, jakieś typy, które przyjechały mnie wytankować. A ja już wyglądam, tak. na pole. <grym> ja raz e no jest, nie, znaczy nie ma jakiegoś tego umioru... Są stylu, Dwa przeciętne, problematyczne i gdzieś Okej. Okay. No to ja od razu do tego. No. ładna Nasz rzucany? Inicjatywa. Okay. już? E jeden łatwy? <grym> nie, sorry, jeden przeciętny. O, to nie, co? Mm. 4, 6, 16. Tak, Na to tak, chcesz? To chyba i fartusze. Nie. Dwa no cholerie trudne. Dwa cholerie trudne, i jeden problematyczny. Dwa cholerie trudne, chyba wrzucajmy. Młodziałkę. Rzucałkę. Jadam. 6, 6, 9, 9. Tu masz ten 13? Yy, 16. Jak to jest yy, ten? Jeden A ty nie masz czwarta? Czyli czekajcie, to jest cholernie trudny. Nie, cholernie drugim, no cholernie muszę, bo przez Okej, okay. Marcinkę? Ja miałem jeden przecięty... ty... Ty, ty już rzucałkę. Marcinałkę. Za strażników i ja. za atak Co Za jeszcze posiwek. mojego snajpera piłdami. Nie, to za sobą bardzo Dobra. Piozdany. Są? Już Kurde. Czy ktoś, wybiegł tuż gdzieś mniej, mniej, mniej więcej może mnie? koło nie jestem chyba miał to się to Ingrama, nie? No to nie, to, to jest maksymalnie, nie? Wcześniej Tra, Ingram Nie No to strzelam jeden. Trzy? No, ja tak, trzy. to Odbito od palca. Dobra. Ile było? 18. <grym> okej, okay, no to trafiłeś w głowę. Dwa! No, gościu, no... no zaczął się, ale stoi. No jebań! Nie <grym> ogarniam <grym> tego! No, obraże lekkie, no nie? To są głowy ciężkie. No dobra, ok. ok. mu ucho i to trochę rozrałeś, ale stoi. No okej. Nie, nie. I się chowam gdzieś za nami czy tam za Jak no? go widzę? Za, bar za, za barak się chowam. Barak. Barak. gdzie barak. barak. za barakiem. <grym> Pokazuję tam ten... Ty! bardzo mi, bardzo mi! No to teraz chyba... No widzmy, no, no, tak to za tak. nim. No, ale... Co, co? No, no wiesz, no, wyciągnasz baratę kładzie no, i wreszcie będziemy się czerwali po To ja... Hmm. Raczej nikt nie będzie na nas chyba patrzył, nie? Na, na snikę, bo jednak wysoko jesteśmy, coś się dzieje. No, się dalej. I muzy. się. Ciągam nóż i zabijasz sobie z kolegę. A żebyś wiedział, jeszcze mam kurwa ten. Eee, jeden, jeden strzał na no, odstawujcy. Chcę go zamordować. Kolega? Tak. Kolega. Bo... Idę, idę. Niewolnik jedno. Ma Wszystko w temacie. Eee, no, mam plus dwa eee, i obrażenie o jeden poziom wyższe. W, w muszę szukać tak szybko! on jest opancerzony ty nie. Tak jakby to. Nie mówiłeś, jest... kurwa, to, to no rzut, takie, no, mówię, że no, no, jest. No, ten... Wszyscy są opancerzeni. No rzuć to, kurwa, no masz nie muszę powiedzieć, że Szyb... każdy po kolei jest opancerzony. Wszyscy i to jest zaopatrzony. Tu robotem, trzyma cztery rany krytyczne w głowę. Wtedy to się troszczyć, a swój stan zdrowia. Pierwszy rzut na ból, 4 Tak. Czekaj, jeszcze taka zasada, bo kurwa, czy... Zrzuć go! No zrzuć się z ory, po... Na kalalaru! Czas minął! Nie, Turat jest ogarniczony, masz 3 sekundy na turę, ty się już 20 myślisz. Bo chodzi mi o to, czy... Zastanawiam się, no przecież on się nie spodziewa. To kurwa, i jeszcze mam kosę. Mogę mu w gardło i od razu go zabić? Czy muszę... Dederter! Bez honoru! To kurwa nie, tu, to unie na mnie. Chcę to samo wypchnąć. Budowa. Za nogi? Aż pewnie. A ten, no. Tak, tak, tak. No bo się mnie nie spodziewa, bo to jest jakby walka, nie? No sobie może pomyśleć patrzy, Patrz, patrz, patrz, mezu, lepiej. I będę musiał go zabić, jak pierdolę. 8 i 12. Jakie to, dla budowy, jakie to są? Problematyczny wyszedł. Obrałem ci nawet, że trudne, Bo nie spodziewał się, ale teraz on przeciwstawny. Żołnierz w hegemonii. Co to jest hegemonia? <grystanie z> hegemonia to tak dla, Tak. Gdyby oni mieli ambicje podzieliby całe stany, ale nie mają ambicji. <grystanie> tym, nie chce im się. Jebany <grystanie> To Nie, nie przeponałeś go, ale, ale też nie odwinął. Co ty to tak jak robisz? Jak go nie przekonęć. Kurwa, jak się mam posunąć to, to mu walnie mnie pchasz. Dobra, sorry, po, pozwól że ja chcesz ustawić karabin. Kładź ten karabin szybko. Dobra. Są, zresztą może inaczej. Łapie ty ten karabin, kładź go jedną ręką opiera. <śmiech> strzelaj, strzelaj! Dobra! No! Strzelaj! <śmiech> <śmiech> <śmiech> Dobra, to tam celuję, nie? Żeby jeszcze na no, pewno. No zdążysz, daj, dajcie, ale ja nie sekundy to celowanie może być. Bo, bo już kałem, bo się pierdolić. <śmiech> o, ale co, z pewnej ręki muszę całą tura. No to. Nie do rany. Nie, nie do rany, bo się ten jeden segment. Nie ma dwa segmenty. A to strzelaj, ja nie to na Dobra, strzelam, nie pierdolę. Wiemy, nie mam do, do, do, do jakiegoś. Gdzie jest przynajmniej Przed. <pistolę>. No i jak widzisz, że lufa to się wkłada, wykłada. A dziobka, że niego. Ta... to dębka, to to był taki zajebisty rzut. Eee, i lekkie no no. Ja <grym> już. Ta gra jest piękna. No, no nie a Dlenda nie będę miał pod, pod, pod krytyka razy trzy. Ale już jeszcze raz, zobaczmy, co byłoby dalej. A no, to nie podpinało no Umierasz. No, to peł później kuba. Nie wiem, dwie, d, d, dwa trudne i trzycie <grym> tam. No to chowam się do, środku, do środka swojego i szukam tam jakiejś broni, czegokolwiek. Raczej będzie jakaś broń na sadzie benzynowej. Shotgun czy. Podładam tutaj. Nie, się tutaj nawieć. Szukam. No rzucę? Pompa jest. Aha, pompa jest. No to. Ammo. jest znaczy dwa zbite, nie wiesz. To do, szó do szóstki biorę, bo sześć myśli w środku. Ty nie. Co za pompa Kujowy, się nie mieści? Pompa, moim gloku w ma dziewięć na po prostu. Mój blok ma dziewięć na moim. No to dobra. Jeszcze trochę mówię, biorę, bo być jeszcze. Na, tak? W razie. Trochę mu nic jeszcze po innym racie. Jest po to, jest jeszcze sporo pudełek. To biorę pudełko, do kieszeni wsypuję. Okej okay. ja no, no i, no i stoję przy drzwiach, że jak ktoś wejdzie, to zrób! Okej, okay, teraz tak, co zauważacie? No, już... Tam cię zaraz. uż. No, ja co? Co? A, no tak, co? Ja, ja, Z jednym łatwu udamy, no to sorry. Może ktoś miał 20, 20, 20. No, Ale tak, czy ty ja, ja, jest, ja, ja. jest niekolony chyba miejsca, co jest ode mnie o głowę i w y, ogóle... O dwie. O dwie głowy wyższy i o cztery bary szersze. No to może i <śmiech> wychylić. Chy, chy, chy, chy, chy. Chyba ci to umknęło na początku. Tak. No powiedziałem, że skończył. Nie wiedziałem, że aż tak. Mutacy. Nie no, no, no, Bo Może robić pompki, nie? Po prostu jacy ten. No robię. Da... da... No, Danonki są Chodzi mi o, o to, że... Jak koch, nie? Pewnie też mi dobra. Ale ja powiem, tak że hegemonista. Jest. I chyba hegemonista, jak że żartuje, kurwa. Tak jak dzieci w hegemonii są wielkości wielkie... są wielkości cielaka, I mają wązy. Jak można stać hegemonistą? Trzeba się urodzić. Da się graczem być hegemonistą? Tak. Cześć, Bo bierze... fajne, fajne. W ogóle, to jest moje ulubione połączenie drewnu rutyny. Klasa żołnierz, pochodzenie hegemonia. od żołnierza bierze rutynę. Czyli zawsze kiedy wygrasz jakiś tam test na morale, to zaczynasz inicjatywę. A od tej ulicy bierzesz, że zawsze wygrywasz morale. Czyli zawsze zaczynasz walkę, cokolwiek by się nie działo. I zabijasz. <laughs> Minimi. No dobra, trzy pociski w tego, trzy w tego, trzy w tego. Trzy, trzy sekundy. Trrr. Zabijam. Zabijam. Co robisz? <gulanie> tak tak ja Guns don't kill people. I, I, kill, us. Us. I, I kill... people. <gulanie> with guns. Dobra, e, to jest tak. Na pierwsza seria, która poszła, no, Szefu zmarł, podobnie razem z szeferem e, I taka ciekawostka, a wasza wieża eksplodowała. To odmierza, że wszystkie pozostaje cztery. pozostałe trzy. Ale w sensie, że tak... No bieżę, nie nie Są nogi, bo oni nie poszłyły wiele chwilami. Ja teraz na upadanie z ręki. do środka bazy czy na zewnątrz? E, losowo. Ale, e, czekaj, pytam o jego konkretnie wieżyczkę. Twoja wieżyczka, jak jest baza, to twoja stała tak tutaj. Mm -hmm. Tutaj jest walka. Raz, dwa, trzy, cztery. Który tak w taką stronę idzie? Trzy. Na zewnątrz. Jesteś wolny. Wolny <śla> Wolne, wolny, za załamaną nogą. <śla> Dziękuję. Ja, ja jestem z takiego, co miał psa i zabał nogę. I chodzi dzieci, do dzieci, dzieci, <grystanie> Kolej, wiesz? jaki to jest? bardzo No kurwa. No tak! No. Znaczy są one przeszczelone. Trudny się lekko <grystanie> nie, nie wchodzi w rachubę, ale ogólnie, żeby sobie radzić. No, no na Twój ziomallo. Ziomaleno. To są ten. I mnie jak ty w sytuacjach, co to prawda? Ja taki kawałek żelazny w Tchawicę. On chciałby głowy by czy coś? Nie. Nie. Nie, gemon. zjadł, nie? O! Przekątka. Tylko <smusy> no tak. <gorsz> Ile rana się rozkropiła? To tysiąc. To tysiąc <gorsz> <1000 likuit> i metalizacja. <gorsz> Okej. Okay. Eee, Wykałaczka. Tak. Co robić? E, to jest ja. No. E, ja tak. E, padam do garażu od takiego, który jest tam. Jakiś. No, to to, będę trochę trzeba a takie miejsce, gdzie jest jakiś samochód? Garażu. I kurwa, chcesz jeździć z samochodem. Czekaj, eee, czekaj, czekaj. Moje rzeczy są w tym garażu, nie w tym wózku. Eee, nie, twoje rzeczy są część przy samochodzie, a część tam przy łóżeczku. Znaczy, no ja dam chemikaliów, nie przenosił do łóżka i tak dalej. Tak. No chyba, że jestem do planu, to Wszystko jest dobra. Wszystko w wózku. Wspierdam patrz eee, Patrzę, aha, eee, dobra. Broń mam przy sobie, tak, żeby nie było, cały okay. eee, eee, czas nie było. To zrobię wicami. Nie sobie, no nie robię jej No no Za, za następną możecie się uda. była dobra. No, co już e, na na Ja... Na ja... idę tam, gdzie jest mój motor. E, jest na, tam. E, w garażu jest. To ale, to za ja niego No to ja też nie. ale czekaj, to są strasznicę, sobie, dobra, nie? Strzelaj, strzelaj, strzelaj. W tym roku, gdzie? Ja. jest z Na sami jest co ale tak. Nie to wiem, nie wiem, pojęcie, jak jest... Właśnie, słuchajcie, żeby, żeby to było. No, żeby to było. Drama, sklep, tu jest, tu jest walka, tu byśmy ustalili, walka. Wieżyczka Skarskiego, bo on no, ja ja, jest gdzieś skarskiego. tu. Skarskiego. Tu jest baza. Nie. jest baza, tu jest wieżyczka Skarskiego, parę z On jest tutaj. Yy, rafineria jest tam gdzieś tutaj. Yy, tutaj jest szyb. Daraz garaż będzie tak gdzieś tutaj, lecimy sama stacja i was dalej się tak tutaj, tutaj sklep? no tu tu tu, a gdzie to jest. jestem ja? sklep, tu a tutaj? no to tu jestem w czy je jesteś w dupie? nie jestem w dupie, ja mam tam ty nie wyjść i nie mogę tak sobie ładnie spierdolić od ziemi i tak. tam sobie I wybrać w dupie masz pod ziemię? jak ci nie zajdziemy to przenieść w okiennice, wyjdź z tyłu i myślę, że z okiennice no idziemy okej, My, My próbujemy do garażu, no. Okej, okay, yy, poczekaj, ja, ja idę się eksploatja Widzicie, że No garażu. Na... Tak porząd... Dużo, dużo ognia. Spora... No to ja i tak biegnę sprawdzić czy mój koszyk jest tym wszystkim. Czy biegasz do porącego hangaru? A tak pali się, że aż bucha ogniem? No pali się. Gdzie mój wózek stał? Gdzieś tam. Mój wrócę! <śmiech> no wiem, gdzie on leżał. No w środku. A chuj, biegam do niej. Okay. Już takiego samego przeleśnie, już rany lekkie twarzy. Chwileczkę, ja. jestem z, z tego, z ogień. Nie kwas. Ile gdzie Nie. Dobra, damy lekkie. Ten na całym cię. Czyli jest jedna czy trzy? Czy dwie? No jako trzy powinienem trzeba robić. To jak tam ciężka jest. Do rozcięcia może. Jak w ognisku. my chuj. Jestem cały czas jestem w tym stroju mistki. Nie, kurwa. Ale jest taki ogólny taki antywszystko. Nie ma! Jesteśmy w ale to inaczej, nie biegam, patrzę czy jest gdzieś mi samolot podróży. Nie, na stacji Czyli chcesz powiedzieć, że stać się swój wózek? To nie będę. Patrzę przez okno, czy widzę, gdzie stoi mój wózek. No stoi. Gdzie? Pod... pod na drogę stanę. Dojdę tam... Bez, może tak, on się jeszcze nie pali, tam nie jest rycerz w na płonie, ale do wózka bez dodania u mnie nie dojść. Znaczy, czy dojdę... Mam... Wiem, że tam dojdę i wrócę. Czy to możesz ryzykować uważania i tak dalej, ale może wzióreć. No to dobra, ale... Powózek. Ale co to by wszystko Wszystko! Benzynę! Benzynę, Benzynę chociażby! Musisz to pierdolić! Hey. Niech ten wyciągnąć. będzie. No! Zanim się zapali. Zresztą. co? W tej ci będzie po prostu wyciąć jakąś odpływ blaszę, w tamtej stronie No! Byli. Wiesz co? Prościej będzie e, zatankować. Inaczej. Wziąć jakieś barierki i zatankować to co jest na stacji benzynowej, to super ekstraki i PZ 20 Substancja chemiczna. Bo jest substancja chemiczna. A to jest substancja chemiczna. Leki wasze! Kurwa y, tyle tego w sklepie, że ja to wszystko po majtach Ja w sklepie? Leki nie. No kurwa! No to Jeżeli i jedzonko jak Aha, bo garaż jest taki zblapietkowy. No to ja podchodzę tam i To zwykła. pizdów w ścianę. Cholernie trudne na budowę. To nawet nie mam co rzucać, bo mam cholery trudny skreślony. Tam... <grym> Bardzo trudny skreślony. No czekaj, wiesz co inaczej zróbmy? Nie, na budowę! Budowa no, A, budowę. Trzy. No, ty, masz szansę. Na kondycję to jest? Nie, na budowę. Budowa. po prostu budowa. Jakie na kondycje. Na krzepę, to znaczy, to znaczy, to znaczy, to Kurwa! 2 i 12! Mam dupa, kopio z tym garażu Nie i nie za bardzo co. Żeby... <sum _> Zjedziecie jeszcze no, przy... Widzę, kiedy... że z idzie. Mam. No. Wołam go. Ej, zkarski! Bałak! Chodź do burak! Musimy rozpierdolić tę ścianę! Ten bałak! Załat mój wózek! Ale kto nie możemy wejść przez drzwi? Oparzycie się i to można się. Jest tak bieg w dolnęło tak odnieżasz. Okay. Jak możemy rozwalić ścianę? Czym? No to, to jest taka bajka. To jest cienka, cienka, cienka blasza, bo no to but. No tam no to, nie A czy jak robicie to razem, to może być bardzo trudny, ten. No czy może tak. Może kopie, a mam nóż, mogę. O, może możesz próbować. To będzie no no bardzo, to bardzo, to bardzo tak. proste. A on jak kto nacina to ja mam przy okazji ja na podgam to, żebyś też. Masz yy, trzy, trzy, trzy segmenty. Na iluści się uda tak mocno zrobisz. 20, 21. Nie, nie, nie. Średnio. Średnio 12. Na no, łatwym by mu się udało. Mieś nóż i po, powoli to to idzie, ale bardzo powoli. No to ja przy okazji też kopię. Mam jakieś nie, nie, że, nie, nie. żelazo pod, pod ręką, No bo jak mam nóż, to to. Tsz, tsz, tsz, tsz. Nie I stawię. To piselnie chujada. Ja I możesz by To masz mój, na kurwie ten Glo tak, na Glock? Tak, na kurwę. raz, że jest dwa, ja to na kurwę, Na kurwie? Tak, na kurwie. Na kurwie, trójka, szesnaście. Jeden bardzo trudny. Z plusem z Glocka, no, cholernie trudny. No. I jak, to, jak, jakie rzucać? Po, po, no, no, czy... Trzy, szesnaście, no. 16, osiemnaście. Ale trzy. Powoli. Dobra, Idziemy powoli, ale idzie. Trzy. No dobra. Trzy. Trzy. Idzie jak trzeba pożycia. Mogę jeszcze kopnąć? No, no, znaczy, Staje tam, nie? No tego mi też stał. stał. Co robimy? Biegniemy tani na do Nie mam broni. Kurwa zepsuła się. Kurwa. dajcie ci swój nóż, biegnij wręcz. W nóż! Oni mają karabiny! Kuj, biegnij. Ja nie dobiegnę nawet, bo mnie zastrzelił. No, Za karabin. Kurwa, nie wiem. Yy, biegnij do którego kolejnych patroku, bo można Wiesz kurde gdzie tu chodzą? Co? Wszędzie, ja pierdolę! Jesteś ślepy? No, no, Cyś... no To się rozgląda! Się to są stylowe kostki! Czuję, profesor, Jestem krótko, widzę! Nie widzę! 18, 19, 4 Rozglądasz, rozglądasz w ro, końcu. Ro, ro, ro, Jeszcze proszę! Tutaj idioty skończony kurwi pałhołciu stoją! I tak już się ja, teraz mi... do nich! Kur'j, mi, no, nie. <gulu> mi <pochodzi. gulu> Ja pierdolę, że... Osłanie na... mnie i biegnę. Tak, I i strzelam właśnie. Co strzał, to ktoś schodzi, To tak, no. tak, że, tak że tutaj, no. nie, nie to, co ty, tu <gulu> No nie, gdzieś się rozstrzygał? Ktoś z w planie, No bo nie widzę tego. <gulu> to... <gulu> No dobra, co się dzieje, dzieje dalej? Nie będę power gamer z pechem. Wiesz co szwarta. Czemu nie używasz? No właśnie, miałeś farta, jak ci to eksponowała. <grym> <grym> Jaki debil. <grym> Jaki debil, serio. <grym> <grym> Drugi raz to gram kurwa. Ale to, wiesz, zdolności z sprawę. Tak wiedza bardzo. No, grasz Bardem, no i używasz. Nie gram bardem. Ale jak grasz barę nie. Ale nie grasz. <grym> Dobra, gramy <grym> dalej. No, Okej, no to ty wiesz, Kuba, jeden goście wycofujący się wbija do ombaru tyłem. Nawsze do... nie, wiem. To co robią, bo? Z jakiego bliska? No skoro opali... On został przy wejściu. Patrz, ja ustawiłem się tak, że jak są drzwi, jest sobie tak, że jak ktoś chodzi, to jedną z bliska. Okej, no to dobra. Nie żyję. Zabijam. No zabiję, od zgodę się odwaliło. Co nad sobie? M4 się. O kur! Chyba sobie, sobie wezmę? Wezmę i wezmę do tego. Sądzę, że będzie trochę miał. Mam malecnek jest. Wieczór Czyli weźmiemy do Słusznie. To jest. pompka i. ten. No, nie chcę sędziować kiedy mógł ten No wie, nie to przerzucam, bo chyba będzie pasek to. A no pewno. Pompa w rękach, chyba, kiedy będzie wchodził. Pompa z jednym nabojem? No tak, to wiesz, że jedną osobę zabiję. Nie chyba nie zrobił chyba coś. Pyskany, co robisz? Nie, masz. Ma... Ma... No, on to nie, On to tnie, no to ja I to już ja my... z buta nawadam jeszcze. Dalej? Dobra. Tak. Ale y, gdzie my się chcemy w ogóle? Do mojego wózka, do garażu. za mamy motor chyba pod ręką. Dobrze, czy nie mamy? W garażu. Mogłeś mi przypomnieć, że ten A ty dalej, jest naszej planety. Co I na mnie marzeka, że nie pamiętam. No na mnie pamiętasz. Do miejsca wózka. 6, 10, to jest na budowę? Aha. No problematyczny zdałem. Tak. No powiedzmy już troszeczkę jeszcze bardziej ustąpiło. jedna akurat. Kto był pierwszy? Jeszcze ja Nie, to jest, to jest pierwszy. On, On jest ustawiony pierwszy. No to tnę coraz bardziej kurwa. No dobra. Z trzema czekaj. Trzeba, trzema. Tak, tak, znaczy 12, 16 20. to tak po mruzie idzie. Czekaj, czekaj, 11, no, 16. Przeciętny. Łatwy. Dziękuję. Ale mówisz, że już prawie puściło po moim... Powoli <grym> no bo puszcza, a nie, że prawie puściła. Powoli puszczę. Dobiegłeś, No, Znaczy, bo biegłeś nie możesz. Dobra, no i... Kogo tam w, w ogóle spotkałem z tym patrowym? No, czterech strażników, czterech najpierw dolają... Za osoną jakoś to jest... Za krasztaniem sobie. No, Chłopaki, dajcie z... mi goń! Patrz, po te... Tak, że mi się dobrało. Dobrało. No, co, co, Oni palą ze swoich... chyba. No dobra. Za municją? 17 kursów. Jest G18. No dobra. No i chcę go załatwić. A tą no, na... swoją broń zostawiłeś? Czy masz ją na plecach? Mam ją na plecach. No jeden na prawdę. To sześć na zępkę. Z łączności. To lipiesz się. Kuli. Nie. Czy mu rufa nie odparła? Ciekawym. Ooooo! 21 za dużo swoje. Nie, no, nie, No dobra, Lupa, lupa już ci widzisz odpadał, tak? tak ja A, wiesz, że Bornik chce po prostu na naprawę, ja Nie słyszałeś jeszcze odpadku, żeby ktoś tak, że tak bardzo kierunek. Nie słyszałem żeby ktoś tak bardzo na naprawy, bo brał ich w nie bo ma dodatki. No Chociaż tak, to, to, to wszystko A, na, na odklęcie, nie tutaj. to wszystko i Nie, sprzedać na nie, nie, A nie, nie, nie, nie, to jest. Ale jak na częściej można coś? Magazynki jakieś. Magazynki, części, no, części no, wewnętrznego no, broń. Nie, nie ty nic nie wiesz. Dobra. <grym> nie, ty nic nie wiesz. Dobra. Na częściej możesz. To kurwa no, to. Odgrywaj postać. Jeżeli nie wiesz, to musisz ją wyrzucić. <grym <grym albo chociaż odłożyć na miejsce, żeby ty nie tarwaczycia. Tak, tak? no, bo to nie jak też trochę bardziej. To mówisz tak właściwie, co muszę. No bo feluf po prostu pada. I to wiesz co, co miałem ucenia, nie? nie? Mam tak dwie części, bo tle tak chodzą. Nie, nie, nie. Czemu nie? Czasem. Czasem. Czasem, co nie? Czy tak dodatkowo tam 10 lat No to no takie dwa jak... No mo mobilność się Chuj! no, Nie będziemy chodzić. No właśnie, tak. Ale no dobrze, tak, tak, tak, no. co to robisz? Nie. Chłopan Bartek no, jest czy to, to w, w polskim nie ma ani słowa, że jest to no, kolor, a w jakieś słony, nie ja, jest. No Szukam jakiejś osłony. No, sej, sej, sej. Wielu tego... Żeby pasy się udzieli, że możecie. 20%, 20%, 20, 20 pisze. 20% tiksze. 20. Apple, Apple, 3 Dobra, jedziemy. No, i to już szukam osłonie jakieś. Jakieś Jakiejś Za kurs mnie za No tak. Dobra, skranku. Ukrywanie się? A Gdzie to jest? To jest bardzo ukrywane. Har to KR? No. 6-6. Okej, jesteś za Ale już nie wyjścia. No, nie. A czekaj, 6-6. też. Właśnie dwie To jest taki, Bardzo widzieliśmy, jakiego To Nie, to jest to To nie było tam same serca. Nie, dobra, udało się. To jest choroba. Kuchałka. Co teraz? Kuba. Kuba, nikt nie wchodzi? Nie, ale kilku gości walczy przy wejściu bardzo blisko. W Wrogowie <śmienczyli> i nasi Wrogowie. W Zauważyliście właśnie, że oni bardzo ostrzeliwali limuzynę, To jest kompletnie kula odporne No to wy! No to wychylamy się, no i. No. No. To jest tak, załadowanie. Załadowanie, jeden segment. Złożenie jednego. Złożenie jednego. Jeden jednego. To jednego. No, no, się? No to podejdziemy. No, to, to, to jest kurwa 5 metrów. I się chowam. Ale kurwa na to, żeby mnie przynieść. Strzał. 18. 18. 18. 18. 18. 18. się. 18. 18. A, fart. Okej. Okay. O, to jest Kiedy? O, o, o. O, o. O, Jeden. O, o. O, o. O, o. to o. O, że Ze wszystkiego, co tylko znajdę, mogę zrobić podwójnie. że część rzeczy dzielą się na rzeczy, które czasami wybuchają i nie wybuchają. Jednak ty wiesz, że wszystko może pierdolować. Karton z sokiem? Tak. Znaczy, no może nie. Jakoś tak jest w opisie, że tam jest jakaś taka wiesz, Ale że może wszystko pierdolnąć. O jakiejś tam małe rzeczy po zabawkę do dzieci. A czy nie, to raczej na zasadzie mechanicznej device i ty potrafisz zrobić bombę z zapłonem czasowym. No, ale w każdym razie, jak tam nam idzie dobijanie do tego? Całkę. sałkę. Ja? W tak. W sałkę rozprzywają się. To są mojej kości. Ta jest zła kość. Nie wiem. Jak, jedynka mi wpadła? To, się, to są twoje kości. No, 20. 20. Jak, 20. 20. Ja, to jest taka moja kości. To jest Ta, nie ta, ta i tamta czarna jest jeszcze moja To jest ma czarną kość. A nie tamta czarna jest moja. To jest taka moja kość. Bardzo no, trudny. No dobra, to jest taki ruszynek. Tak. O, rozjebaliśmy <laughs> no. tą ścianę. No, jeszcze nie, ale bardzo nie załatuję. Jeszcze musisz tylko troszkę... To teraz ja... Tak. Tak. Tak. Yeah. Po, nie dałbyś yeah. już po poziomie wziąć, żeby się dało to odchylić i przejść. Ja? 1, 1. 1 7, 16. Tak, dobra. Spierdolę się do środka. Ok. Buzek i do, do tyłu. No. Eee, zrób boom, żeby odciągnąć uwagę. Czekaj, na do buzek I do tyłu, żeby to wyjechał, bo tak pierdolnie, to nie widzimy mniej nic. Dobrze. Weź ze w internecie. Monty bond. Monty bond. Dobrze, monty bond. Od się, No i tak zdane mam z tych 7-4 okay. Okej, okay, dobra Montuj bombę mo mo Znaczymy do niego Nie wiem z czegokolwiek, żeby zrobił obu... bombę. Mam tam obu. paliwo, substancje chemiczne, części elektroniczne, mechaniczne I balator z nasłam na 20 metrów A po co mi dopiero to tu nie, Mieszanie tego polecił to nie, jest. Jest taka wspaniała rzecz, że ja mam płuca! Z... Wiem, zrobimy! <laughs> wiem zrobimy! Szmata do baku motoru. Motor z środku. Za... Motor z środku, no. No to dobra, no to pójdę po, po, po niego. Włożyłem do środka... Sz... I, sz... I wysadzimy. Sz... Ma... Szmatę do baku. Podpaliłem. I, dwa... I w... żeby on... Bo jak kawałek. Ej. Ale to do mnie wpłonie? No nie wiem, mnie... Mnie jest no? dobra. Poza i poza. Okej. Okay. No, no, no to, to chyba to, motor no to się... Myślimy, no że to trochę mocna porzucała bomby co do wierzyciek. Bo to raczej nie powinno zgłuchać za z siebie. No to leź do Ju, no, zro dogadasz tak. trakcie... po ten motor. Już to zrobiłem. A zobaczcie, że strażników Już wpada się po tym motor? No dobra. To I wrócił tak. z nim? No, no, to, że no. na samotę, że nie grudził. Ale Po co ja Może miałam mu. strażników. Przez jakiś czas. Przez jakiś czas. Może. Jakimi ja obycym. to zrobię, zro, zro, tak, że że jest e te tu był motor tu może Nie wiem, czy się z pędzić, strony, Z 5 metrów będzie, bo nie, tam, nie, będzie tak, będzie to jest, to jest, tak mega na tak, Nie i Ja jestem kompletnie Ja jestem za tak? I nie wiem, czy się się tak wychylił. To jest ktoś bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, on bardzo, bardzo, tak bardzo, bardzo, bardzo, z bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, nie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, żeby nie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, co będzie dla mnie dokładnie tak no On On ci nie zauważa, że Dobra, no my będziemy jest... to są... można no się No, No, to Czyli dwa, Trochę nie RP, ale pisz, I co Ja muszę zginąć z Nie, nie, No to właśnie chodzi. Jak twierdzę, RP głęboko. Nie mam Będziemy. Będziemy. zrobić, Będziemy. do zręczności. Właśnie, co sobotę organizacja na zjednoczeniu? Czyli krok bo to nie kultury. Będziesz No zimne kurwa ręce. No Będziemy mogli się schować? Dobra. Nie, Kuba. Ciało, które stało tam, i trzech tam stało razem, dwóch tyś miałeś, to nie, trzecie paru. Rozmawiam czaszko. To wycofuje się trochę w głąb sklepu i szukam czegoś, co możemy jeszcze z pojęcie. Jak Tak jeśli w stylu. Leków nie ma amunicji Trochę. będzie bo siódem snajpera, snipera, do snipera 9. Co jakieś siedzenie, trochę wody. Zabrałem. A w po po A w jeszcze drugi list będzie. Nie, nie, nie, nie, A nie, było? 3? 3 nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, no tak zrobię, no! I na chuj mi zgniły batony! Zgrzyta no, się! Artefakt lat minionych! To jest 6 razy... Milky Way! 3 minus 2... To jest 16. 16, to jest 16. a... a to minus... Milky Way! A dzieci, yeah. Nie wiedzą, co I tam to. różne schleci takie... Aha, do. do 9 ile było? 30 nie było. 30 razy 9 LM. Jakieś tam śmieci różne takie co można wpłynąć za no, jakąś taką guełeczkę jakąś starą pod. I te... za ile gang to będzie? Około. W za to. A wiem, to w sumie takie, za 5 gang nie będzie tego, ale to będzie masz łos. Dobra, przyjedno to. A nie masz żadnych fine killerów? Będą, będą, to... pękillery będą. Fine killery jakieś taką Jakieś S żółwiki. 6, 6 pankillerów, a żhuwików sporo, zawsze. A co znaczą żubi? Do to no chodzi. Wody. Ja mam znaczy tutaj 12 żółwików. Tak, pan jeszcze żółtyków. Dziemo, Wszystko pakujesz w broń. Co? Wszystko w broni wpisujesz. Jak weźmy tutaj ogólnie nas. <śmiech> o kurwa. Co? O, pokaż. Adapter dr. O! O kurwa! Dzięki. <śmiech> Mojej. <śmiech> no <śmiech> dobra. też mam to Też mam. Co dalej? Co dalej robię? Okay, ja co to tyle? Sorry. No. No, Jeden z gościu cię zauważył. Ale jestem za winem Nie szkodzi, nie jesteś nie <laughs> Jeszcze nie jest Shadow cały ej! Shadow <laughs> <man>. <laughs> nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie znaczy nie nie nie nie nie nie nie tutaj tutaj, o tak, nie nie nie nie nie jest nie nie nie nie nie tutaj. co samochodem. Okay. Samochód, ale nie jest jest... Wiesz, o, samochód nie nie jest. nie nie nie nie nie nie nie możesz mówić. nie nie stoi tak tutaj. My my jesteś jesteś tutaj? Czekaj, czekaj, tutaj... właśnie, właśnie zróbmy miejsce i zróbmy przedstawienie tego obszaru. Wy jesteście tak jakby o, tutaj, D daleko, i jeszcze tak od strony Wyskalskiego. O tak, Wyż wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. A, moi, niżej, moi, moje wyżej. E, ta, w jego stronę. Ni niżej, no, nie, wyżej, wyżej, wyżej. I, o, właśnie do no, A ja na tak... tym wszystkim? A Ty jest tutaj. jesteś A Ty jesteś Cie no jest ty? Tu jest sklep, tak? Tutaj, aż tak daleko? Dojedziemy do dobra. To jest sklep. Cały. To cała kartka. Nans. No. Nie ma tu okna. Czy coś? E, no jest. To jak on... A czekaj, on ciebie teraz wali, no nie będziesz teraz chodził. Bo chce pierdoleć. Nie, on w ciebie wali. No, w momencie, to jest tak jakby jak ty w momencie, kiedy się pierdliłeś i zabijłeś na no tego gościa strzałem, to on wtedy do ciebie nawala. Dla poczystki w ciebie poszły. Ale tak. lekkie rany w... Walić tak. Na co? Kola go, jest, go się jest Jak ty rzucisz skórę, to możesz farta użyć, a nie jak on. Nie, bo w książce kiedyś pisało, że tak się Trawnik, Ale to kiedyś, to kiedyś, no, nie teraz. Tu, tutaj do, dwie lekkie Czyli masz jedną ciężko. No w sumie masz jedną ciężko. Obra, trzeba zastanowić to nie też? Ma... No to nic ja do tej pory nie stało nie szykuje. Dojesz no z tego. Tak? Ja, ja, -stop mam, ja, ja no stąd Ja mam w sumie jedną ciężką ranę, więc w każdej walce. Dobra. Yy, my ze Skalki zaraz robimy? my? No tak, z skarszkim... no, tak tak no no na kolej, na kolej. No ja ciągnę ten wózek, podczekam go do motora. No musimy. No dobra, dobra, powiedzmy, że to się dzieje więcej. No. On podczepia, wsiadam na ten motor. Mam. No. I ja skalski jedziemy. Jedziemy? Do miliony. Co? <laughs> Po co? No, no po... Opierdali ślimozynę! Spierdalaj, <grym z kłodem> Nie, żeby coś, co, Będziecie wtedy motorem spędzącym w stronę wrogów, no, którzy żyją. No, jest, no. To jest tak, że tu jest... My walka! Tak? I tak. wy chcecie się w to wpierdolić. Tak! <grym> nie, nie, nie, nie, nie, ja chcę włożyć sz, szmatę do baku. Motor, kurwa, pełny gaz. I sam motor po, po, pojedzie, zrobi gół, ociągnie no to ma sens, zapewne chciałby. bo na to no, ten Ale nie, bo ja myślałem, że to są jeszcze jeden przeciwnik. Nie. No to, nie to nie teraz stoi. już, teraz już no, czyli jest ten I teraz tak, my jesteśmy tutaj, ja po drodze są jakieś osłony. Znaczy nie. aż znaczy nie. No dobra, to nie podczekam tego wózka, oczywiście, nie? <śmiech> <śmiech> Rób co miałeś i ciągnijmy mój wózek. Co ty ciągnij kurwa wózek? Kurwa, Pomóż tarcze! On robi to, co mówił. Dwa. Tak. Czyli... Mate był bag. Ma tak bak pod, pod parą puszczą. No. E, wiesz, tylko musisz jakoś e, zablokować gaz, bo inaczej na tym moterwie... Ale gaz, jest od, gaz, jak zablu, gaz jak przekręcisz lekko y, tą manetkę, to on się utrzymuje. Możesz no, puścić i robi tak, ja bo on będzie jechał cały gaz. Tak? Tak. No, tak tylko cool. musi kierownicę zablokować. W tym ja zamiast. się zamiast. Mam części mechaniczne na wózku i Dobra, podmieszaj ten, zablokuj kierownicę. Okej, okay. podpalasz tak bak. E, zrób to na, no nie wiem, skryt czy dręczność na spryt. Może no, ja to drugi. To się, że chce. 15. spryt do 15. Aha, idę 14 17. Jaki test ci przelósł? Teoretycznie no, trudny. trudne. Trudne? Tak. Tak. No, a może to będzie za kostka. Czyli tak wyliczenie jest takie, że około 20 sekund to powinno wybuchnąć. Idealnie. No, no to, to my biegniemy w tym samym kierunku co motor. No, no dobra. Ja z wózkiem. Okej. Okay. <grym> to było też Też. Ale jest pełen motoków. Przepraszam, że się na mechanikę. Ja? Tak, ty. Daj mi kostkę. Nawet trzy. 10, 13, 11. Czyli 11 i 10. 11, 10, mechanika minus 4, czyli po prostu sobie Nie minus podnoszę, 4, tylko suwak. Podnoszę sobie suwak i to jest tak, 10 ile? 11? Tak. Bardzo trudny choleplik. Chole trudne. dobra. Yy, teraz powiedzcie, co to wysłaliście tutaj w samochodzie? Przed e Gdzie jest najwięcej przeciwników? No. Okej. Okay. Motor pojechał. Yy, Zanim pierniecie, teraz ty i ty widzicie, że nagle z niego się motor bez, bez jeźdźca, o, który płonie? A za nim poberdala gości. O nie, stary dziad. Ciągnie wózek. A od niego nie Ja bym z pistoletem, także wyglądało, że mnie atakuje, nasi wiesz co? Jeszcze masz ten wózek z tą rączką, nie ciągnij za sobą, tylko jest tak. O, Nie wiem, jak wygląda. Ta zbom! Ingraba to tam gdzieś 3-3-3 na No, chodźmy, że nie ma. Wiesz przyróbcie. nie niech rzuci na spryt przeciwko ich charakterowi. Ale myślę, że niech rzuci na spryt przeciwko ich charakterowi, bo to jest taki wiesz ostrzał.. Chodzi o to, że właśnie oni się wystoszyli, bo tu jedzie motor bez zjeścia, tu ktoś popierdala, zagadnie się, tak? jak Gandhi mina smorgów i ciągnął, no i trzech hordów przestraszył. No. co, to Nie patrzę, tu nie oglądajmy Co było, że on zaczął spierdalać z tej wieży w dół? Nie, w górę, w górę, bieg. W w I było. Oj, zaczął zapierdalać, a pan nie spieprzyli. Kilko się zaniepokoiło, odwróciło się, zaczęli strzać ten motor i to w sumie wyszło na nie korzyść z tego, że przebili oponę ten trochę zwolnił ten i wybuchł szybciej, zanim jeszcze zrobił im krzywdę. Ale odwrócił uwagę. No, waszą stronę przed twarzą. Szyb tak też w ich, ich stronę, Może no, ja ja ja teraz tak, może teraz tak. <trybka> ja też trzymam kurwa eee, ja... ma... <grym> Wybiegniemy tutaj. Tu, Wybiegliście gdzieś tam, motor tak jechał tutaj. Tutaj wybuchł. <grym> o, zasłonił nas! Nie, no to tak. ale to jest No to na chwilę tak. I goście w sumie tak... Gdzie jest tutaj. limuzyna? Tutaj, tu. Mamy już parę tu. Tak. Ile jest z drogów około? Pięciu tutaj. Kilkówe, gdzieś tam się strzela. A ja? Ty jesteś tutaj. ja trzy w nich chcę, dobra? genera pytanie. Pierwsze. Ile jest drogów? Ty widzisz pięciu. Pytanie drugie. Ilu widzę naszych Kradłego? Ale nas widział, bo. No, Widzi że... was i, i, i snajperzy nawalają dajesz tę sprawę. Nasi. No dobra, no, to do mojej tory czekam. To, to... Ja strzelam S S przez wiesz, w nich. Zaraz. Z możesz to zrobić, jeszcze ktoś wy kogoś konkretnego, czy czegoś... z nich. W ich strony. W tą stronę. No dobra, e, rzuć, sobie. jak. Rzucę. Ale na przykład chcę, żeby jednego pańskim czy żeby po prostu były siana Tak. No to jest spierdalać, spierdalać. A, dobra. Czyli ty już jakaś gdzieś tam? Nie, no, tu. Tak w, tak w tak. stronę limuzyny, no kurwa, jak, jak ogień jak zaporowy. zaporowy. Ogień zaporowy, słuchaj, Muszę być do tego, żebym mieli utrudnione strzelanie. Dwa, dwa. Zabił. Dobra, no niech ci będzie. I no. ciężko. No, czasami nie tyle zabił, co on się przerzucił, bo to rany ciężko. wa. Zostań, ciać, e, nie, czekaj! Ja ponieważ dwa te jest głowa, to, to zabiłeś. <grym>. A ja ponieważ wiem, że on tam jest w środku, to krzyczę do niego. Wyłaz! Chodź do nas! E, kurwa! Jaki, okej! To... Załasz, e, do czego się zaplecza kierownik? Panie, co jest? Kurwa wojna. No, to za Czekaj! Kurwa! Gdzie jest pompa? Ja mam! łapę 16! Dobra, dobra, włączamy jeszcze tam ale okej. Masz jedyna, a nie, chciałeś. Kurwa, mała municję. Odciąłeś sobie do mocy? Co? Odciąłeś? Ja jestem tu, nie? Aha. Tu są oni. W sumie ja bym tak... Ale ceniona, jest tu pierdolano. Ale nie za załonem. Oni są bliżej. O, tak to wygląda. Wiesz co? Ten, co został zlikwidowany, nie? Jego truchu leży obok mnie. Wstaje. Rozbudowali? Nie, nie, rozbudowali. Tak akta. <ślał> nie ma się, teraz wstukanie. ja jestem za drzwi. Ale oni są do mnie tyłem. No, no tak, bo się zaczęli zwrócić uwagę na ten motorem. Bo A ten? Ja no Raczej nie dałoby się, że tak, żeby i Pak, pach, pak, pach, pak. Pach, pach. Bo to chyba za długo by było. A, możesz podejść i jednemu raz to pisemne budowanie się zbierze. Tak, a reszta? No właśnie. To jest taka wada tego planu. A nie lepiej wziąć y, kamień no, i rzucić tam wszyscy się... a ty. Ale on ma Gloka. A, to A, a, a, na a y, Marcin, ty nie wyciągajesz nic spłaki y, swojego motora. Y, no nie. Nie wcześniej powiedziałem, że mam pisać przy sobie. To wszystko... No nie no, w... amunicja no tak z pistoletem wziąłem, bo to jest dla mnie broń. Ale nie wziąłem na przykład tego licznika, to. Łańcuchy też zostały. Łańcuchy też zostały. To chyba łańcuchy, łańcuchy też nawet. Znaczy one sobie mogą być nawet. Tylko oh. nie będę po nie teraz. No, no. Ja jestem jest jest strony. Ale? Strzał na, strzał na, segment? Huh? Jedna na segment. No. Co, czyli masz trzy strzały na jedną turę? No. Tak. Znaczy gdy będziemy dwa, bo musisz się najpierw wychylić. Żanie, ale nie a i ty zimnik No Powiedzmy. <laughs> Znaczy no można w, w drogi zrobić. tak, że jeden ja segment wychyli. Przeciwie tak samo. No. W drugim strzelić, a w trzecim, żeby wejść do sklepu. No ty, o, to, to jest za dużo. Można przejść. Nie czujcie. Jak to nie jest? Ja, nie. To też jak dostaniesz tam w rękę... Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego w filmach, jak ktoś dostał strzałę w rękę, to było Aaaah! I umierał. Strzała. Przebijacie. Kurwa, no nadziałeś się na coś. Nie umierasz. No nie wiem, weźcie o i kurwa coś na wy, wy, wy, no, tak. Ale to się, tak, umiera, ale się nie umiera, no, no to on się zaczyna... nie umierasz, ale no, nie! No nie no, tak też tak, nie będzie, bo... ale wiesz, dostałeś dostajesz szedm... o kurwa, to chwilę się podarzałeś, tylko gdzieś ogarnąłeś, się ogarnąłeś i się spierdalała. wiesz, no, no, to znaczy, kwestia jest taka, bo w chwili uderzenia, tak. zależy od pocisku, nie? byli pocisk ma odpowiednie no odpowiedni to... Ktoś, to jest szok, w To jest filma, nie? Bo mamy myśliwska też do nas, które poświęcając z prędkością dźwięku w ogóle. I było tak, że kiedyś gościa trafił w palec. I ci się nie tak poszło, że mu serce stanęło. No właśnie, o to chodzi. O, chodzi o... I co, pan z dostał od razu po tym dopadku. Ale z drugiej strony łoś, gdziekolwiek by nie stał od razu zdychał. No. No... Co no, się e, Czekaj. Dobra. Dobra. Dobra. jeżeli będziesz ma kusze, jest idealna. Ale jeżeli będziesz coraz kuszy, to łoś dostanie, gdzieś się popatrzy i będziesz miał czas, żeby jeszcze załadować i drugą zrobić, żeby umarł zrobisz no, ja, ja tak żeby w no musieliście jedną segmenty jodać z trzodu tego to będzie dobra Brawo, chyba, nie? no będzie dobrało, ale pierwszy rzut. głupi <śuds receber> <susurna> <tu się> <śmusik> okay. no, bo to jeszcze nie ale ten ginie? no po że. już nie przewróciło się trochełko. no i drugie teraz drugi szelc nie moja jest zła nie, to, to druga zła. No, <grym> ja chcę 19? Już nie używasz farta? A nie, nie, ja, nie no, no, Moja karta Cztery razy. Cztery razy jest natura. To znaczy, cztery razy na grę. Pół nie na, na grę, sesy. tylko na sesję. No. Na sesję. Ten, moja kość jest zła. Nie Was? rzucaj nią! Czekaj. 16, no to nie, nie trafiłeś nią. Jeszcze raz. Ty nie, już A, masz strzałę. No dobra, nie, może, może farta używać dalej. Drugi no. fart poszedł. 10. Trafiony? Trafiłeś go, ale no nie zabiłeś raczej. No to, to gdzieś tam. Mm. Nie rzucaj tą kością, weź sobie Masz, możesz tą dociąć. Tak, to jest dobre. <grydziś> tą, to, to, tą zabijam, czekaj, tą tą tą nie wiem, spróbuj. Zabijam się. To... Nie, to jest krasnodzka, krasnodzka. Czekaj, mam 10 teraz, nie? Jakbym jeszcze raz użył, to zostaje mi ostatni fart. Mam. No to masz? zaryzykuję. Masz tą, masz to, masz to. Tak, weź tą. Nie. Ciesią, nie, muszę pizko. Marzę ją wziąć. Marzę ją wziąć, ja by A Użesz. Co? Brak bo Wezmę ją no. i użyję otwarta No, na no jedno wyszło. I tak korpus, i tak korpus. No więc strzeliśmy żebyś chciał plery. Dostał jedną głowę, drugiemu w plery. Dwa, nam w głowę, dwie mu w plery. No. Dwa razy. no co jak chodzi? ja Kuba chyba, Ja. Y no to co? Co S robimy Strzelaj No to ten nie. się pod po, po, widzę, że wyjdzie i będzie walił przez drzwi. Co no niech wychodzi. Ja zanim się chowam na razie. Ja nie masz municji? Mam. Do pompy. Za odwana? No. aha. Dobrze, śmiać. Gladuję. Okej. Okay. No pompa się długo orzy. No, Pod... To jest ja? No to ja tak. zajeżdżam do. Yy... A, nie, nie, Wieszcie co teraz przydałoby się żeby na nogi waza oddali serie? Nie, nie, nie, chyba nie. Myślę, Siem... że, myślę że tak. Jestem Mam pytanie. Chyba mamy... Mam pytanie. Co robi, co robi by... ten koleś jeszcze? <gry> co ty <gryzamy się? gryzamy pseth> zbliża się do drzwi by nie balił. Jej. Ja się mogę w mąskę wysłać? Znaczy nie, bo to jest tak, że ja biegnę i ciągnę go i wiesz. To jest minimalne. To jest taka menelka. No wiem, ale tam jest.. tam są części. Ale to będzie Dwa motory są na tym. Co? nie na tym. Nie na tym. Na wózku, kurwa, dwa Nie, jeden. Wsadziliśmy jeden wodę. Ale to zostało oddelegowane wszystko do. pół roku temu, właśnie. rzeczywiście, kurwa. Ale to był ten moje motor. Moje proce też. No je procent! Pięćdziesiąt! Znaczy procent tam leżą, nie wiem czy wszystkie, ale z czegoś tam leży. Ale to <laughs> fakt. To już wojnę. Tak, radę. Ale w każdym razie, jak się tak troszeczkę na nim zasłonię? No dobra, taki ciągnę taką. Jak gdyby nigdy no. nic. No nie, nie tylko sobie no, panowie, a tylko przechodzę. No, do, tego, do tego, tego, tego, tego, tego. tego muzyn muzynki, no. No, no, okay. Okay. Które drzwi są otwarte? Żadne. To, wyszedł. środka, Wyszedł i zamknął je. Aha. Były to już a ja w ogóle... gdzie jest przód Tam okay. gdzie muzyka nie leci już no, w każdym razie jak chcę sobie. O tak podwiedz Ja od razu idę na miejsce kierowcy chyba że Chyba, że jestem od dużego od samochodu to... Co? Jesteś? Od, z z, z której strony samochodu jesteśmy? Myślę, yy, jesteś że tutaj, a drzwi są tutaj do kierowcy. No to przypierdalam się tymi drzwiami. tam teraz was strzelają. Nie, nie, nie, chyba nie. Pierwszy wali w ciebie. Dobra. Okay. Gondolin dla mój! Haha, <głos> 20! Haha! Tak zapadła mój! Zabija! Zabija! Zabija, że. Pfff! Znaczy, no rozwaliło, ro ro ro rozpęku mu ro <głos> Dwie dwudziestki pod rządem. Daj, dobra. Do. Bojegość! No! Rzuć trzecią Ona wyrzuca jedynki! Nigdy jej nie lepiej! Ona wyrzuca jedynki! <głos> dobra, ee, ale słuchaj, jaką pierdolę na chyba wszyscy mają jakieś minusy. To dużo może, może nie, nie. Zdziwi się. Minimalnie, zdziwi się. Dźwięki. Dobra, wybierz tę kostkę, która w będzie rzucała. Na zacięcie, by się zacięło tak. jednak. No przeładuję, przeładuję i dRD6. I jeszcze drugi gościu tak wali. Tak wtrrr, znaczy trzeci gość, trzecią kłoską. Zobaczmy dwa strzele pójdą w ciebie, a jedyny w ciebie. No, co tam? jesteś starszy jesteś staruszka? staruszka? Tak. Bądźcie masz te 20! Kurwa jakie 20, jest to jest 10. 10, Dobra, 20. jest kurwa. Dobra, dwa strzele poszły po jednym każdego z was. MK ma lekkie czy ciężkie? M16? Lekkie, lek. lek. No, mi się wydaje się powiem, że ciężkie.. Tak? Le le tak mi się wydaje, że się. No, wam powiem. 16? Tak. Tam będzie no, nie ma 16. E, ciężkie. Ciężkie. ciężkie. E, po korpusie po ciężkich. Każdy. Każdy. No, no nie bójcie się, będą saliśmy po ciężkie ktoś tam przybiera na ten tam i z No i zostało w sumie 3 widocznie. Niech działek ze sklepu rozpierwany. Po jednym dostaliśmy, bo ja już myślałem, że mam dwie. Już tak patrzę, że kurwa... A masz uszywanie no, wcześniej ciężko, nie mnie. Ja Z czego? Uleczy dwie przecież. Dobra, teraz my. No ty, ty. No to ja dobiegam do limuzyny, próbuję e... otworzyć drzwi. Jeżeli są zamknięte, to od razu biorę się za otwieranie. E... Są zamknięte. I widzisz, nawet jest tak chuj zrobiony, to nie tak, ja sprzęt, to Kukam szybkę. Gdzieś tam nie ma nikogo. Nie Nikt nie wierzy. Kukam i mówię. Szoferów. Jak chcesz uciec, to my też jedziemy ale, ale, no, stąd, otwieraj. My, też. Co? my nie jesteśmy od nich. Tak? Hmm. Nic? No to jak jest. jak jest to to, to ja sobie tutaj staję. No dobra. Okej. Okay. To ja, ja zauważyłem, że on bez skutecznie otwiera więc idę od strony kierowcy i tam. on jest od strony kierowcy. Tutaj? Nie, no ja byłem tutaj. Aha, dobra. To idzie od strony krok. Od Tutaj. tutaj. No kurwa i otwieram drzwi. Nie otwieram no, tak. drzwi. Przepraszam. Się... Otwieraj, kurwa! Mój się, żebyś coś zrobił. zrobić. Zamiast tych trzech. Na przykład. To idę, kurwa, od tych drzwi. Pasażera. No, Podchodzi do drzwi, no i koniec jednak, Dobra. Zabijaj. Hmm, ja sam tu. No tak. Oni cię nie widzą, a strzelałeś do nich. Ten, ten jest bezbronny. Do jednego wystrzelałem. No to mam trzy segmenty, da? No to strzelam do tego. Mhm. Teraz. Nie całkę. Pięć. Trafiłeś, a trzy nieśmiertelnie. Nieśmiertelnie, nie przecież nie zabiłeś. No dobra. Jest No to Teraz tego. to? Po prostu dużo dokumentów i zakładasz, żeby się im nie brało. Nie, to Do czego to jest jakieś to jest jest Do czego to jest Do jest po prostu taki hotel. Nie, a. Że można tak zrobić jeszcze. ten złe. Nie, Jak masz jakie Zakładasz. Jeśli ci... ja coś takiego zbuduję dopiero jak będę mechaniki, ile jest? 10? 14 przynajmniej. Kurwa. Ej, Ej, no, kurwa. ostatni strzał do niego. żeby wybiejesz jeszcze Chociaż... Ciekaj, on jest bezbronny. Ten za sobrenkę... Wodnia! Ile masz pocisków? Dwa! Striolaj seriami! No to w jeszcze raz. Rzucałkę. 6. No, Kolejna lekka rana ręka. Ooo, ma rękę! Ma rękę! teraz odkryliście działanie snajperów. Ktoś umarł. Tak. E. No, mam ten, ten, ten, który był bezużyteczny. No i co z tego? No ja mówię, gdzie pójdzie. No to Jakub robiąc. te drzwi. Wychyla się do jednego z nich. Ale Tak biegnie po prostu szarżują? Nie, nie, teraz Wybiegam tak, żeby mieć czystą nie? Aha. I Nie, ja Nie, nie. Pompa. Pompa. Pompa. Mam. w, w sensie... Odległość tego tak, no, będzie na około 10 metrów. No i tak to będzie ciężka rana, nie? Lekka. A to bliżej nie mogę podwiec? Tak, żeby obydwu z ciężkiej? No to, tak? no to chujełko. To dwa razy obydwu z lekkiej. No, proszę sobie, sobie. Dwa segmenty, nie dam rady chyba zrobić. No, dwa segmenty na, na, na, tak, na, na, na jednym tak żeby... Ładuj! Ładuj, a no Dostali tak. Z... Kilka razy. Jedna. Też. Okej, okay. ten się przewrócił. A wow, wow. wcześniej wydawało się, że właśnie wiedziałeś, jak coś w niego tam trafiało. No, a drugi? A drugi no stoi, właściwie nie pamiętał się. Nie dostał też rozrywek? Znaczy, częściej że dostał, ale nie, nie, nie. Za Odwraca się. Ale on miał zaciętą broń. Nie, ten zacięto już zech. Umarł. A ten z wybuchniętą? Jednemu się zacięła całkiem, jednemu wybuchła, jednemu się zacięła na jedną turką. To tam ci już nie żyją. Aha. Dwaliście i trzy, No Dobra. A może by sześć. No zobaczcie, mój sześć. ja jestem zbyt epicki, żeby mnie takie rzeczy przestraszyły. <śmienic> <śmienic> <śmienic> Dobra, Twoja ręka jest rozorana. Mm. W bulu padasz na ziemię wow. i a Aaa, ale to Dwie krytyczne. Co? Dwie krytyczne, wszystko w ciebie weszło. Jeszcze jedna i umrę! Dwie krytyczne? Eee. dwie ciężkie. Jedna, jeden z to jest jedna ciężka. On dostał sześć pocisków. No. Bohater przeżywa gracze przy tym, by się jeszcze jakoś mam Jesteście bardziej pro niż źródłem. No i dobra, tak się robię. Z tylko żeby ci się razem dysponował. Teraz ja. No to ja podchodzę sobie tutaj. Ile mi zajmie podejście tutaj? A w segmencie tutaj. Prusz, prusz. Mam rzucać na taką odległość czy trafię? Czy? No Odbiło się, on się Jak się odbiło? od kostki się wziął... ...zbił w pujałkę... Korpus został? Siedem. Przewrócił się. Znaczy w sensie, że... ...że ty, że poczuł uderzenie przyklejał. No jest z buta powinien jeszcze mieć okazyjne. Okazyjny z buta w mordę powinien być. Tak? Nie, no, nie, nie, teraz... O, teraz, o za małą teraz, budowę. Ja. No, sz sz sz szarpięć mi pasażera. Ale kurwa, no przecież, czekaj, tego co zapamiętałem, to wyszedł okay. szofer, żeby zapłacić tak. i wyszedł vip żeby dać nie, bajceczkę. Nie, nie, o nie. To szofer dawał bajceczkę. No, no to... Z bagażnika. A bagażnik jest z z Od środka. Nie wiadomo. Nie, no, czas, czas, czas, no dają... Co? Z Myślałem, że bagażnic jest czwarty, co że przez bagażnicz. drzwi od szofera służą? No, no, Bo o, może byście dobili tego koreciem i uratowali. <todgłos> Automatik. <todgłos> Aha. Automatu, dobra. No to kurwa no, kto jeszcze żyje, dobra. No ten człowiek. Podbijam do niego. No. No podchodzę po prostu. Tutaj, bo muszę wykonać ucikierę. Kurwa. Oh, nie. Mama. Okej, okay. ile ty masz percepcję Ja mam percepcji? Przepraszam bardzo, ja, ja mam percepcję. To nie jest ważne. Ja mam Mogę już to no zrobić? Może. Podchodzę i go komu... Kopy z całej siły w twarz. Trzy rzuty. To 18%. Percecji. A co się pytałem, to. Ale to tak jest nieważne. Czemu to za mało? 5, 11, 17. Zobacz jakie zdałeś też ja zda. czym? Ile nie testów zdałeś? zdałeś. Nieważne. Jakie? Przeciętny, Przeciętny, zdałeś. Przeciętny nie, zdałeś. Nie, nie powiedz mi, jakby każdy. Jakby każdy jako osobny test. Aha, no to zdał dwa. Jeden, bardzo trudny, trudny. jeden trudny, bardzo trudny już od trzegu. Tak. No. E, masz trudny i przeciętny. I jeszcze ostatni, to jest żaden. Dobra, e, to jest tak. Idziesz gościa kopnąć. On odskoczył, obronił się. Ale ja mam z grudu. Zbieram. Znaczy ma utrudnienia, ale i tak no lepszy rzut. Dwa, bo się przejął sobie odbija sobie. Odbije się po prostu. Ale ja się ziemi, czy ja to zrobię? Leżaj nie, nie leżą, się przykucnął. Aha, dobrze. Odwinął sobie to, lekka rana w dół. Czy właściwie nawet nie, Ta, ten, to nie to się, to się czuły te rany. I się, i sinie, jak, lekki silnik w brzuchu. tak. To no, można gdzieś tam obok. Czy jak lekka rana, to tylko te razy szybciej się goi ten Śnieg no. okay. e, co jeszcze? I znowu walka. Daj, trochę walca waszej siataszy. Się Chyba, że coś reagujecie? Ja no reaguję. Jak? No jak? No też pierdolego się. I to że Tu. No. znaczy nie, w sumie mam pistolet, muszę mogę No trafiłeś go? całkę. E, przy czekaj, przy od rzucie... 17 do 14 taka skala. Spoko, mam jakiegoś swoją, ja mam Było, wybrakujcie! Nie, nie! Bo... Kurwa, machajcie! No, zacieło się, brachu, chłopcze, rad. Czekajcie, czekaj, to jest 20. Ale to jest niezależne od tego. A nie, nie, y, nie no, znaczy to nie. nie to to jeszcze nie, nie zlotna, ma znaczenia. Nie zawodzi sprzętu. Nie, to po prostu coś, coś, coś, szczypnięcie było jakieś. Nie, e, mam jeszcze segmenty też, dalej? No, nie, to, to jest jeden segment. Wiesz, to wiecznie uczę się bronić tego pierdnięcia. No, naprawdę, to jest. Teraz umiesz, kurwa, dobrze. Zdane mam tak. Dwa łatwe i jeden, jeden trudny. Dwa i jeden trudny. Z pewnością remi, no. Miremi, no od, od, od, od się przed tym, ale żebym nie do coś innego. Słuchaj, ty. W tym momencie czujesz. Serię w plecy. Ktoś, ktoś był w tym, był tak? nie, jeden. Czekaj, ile mógł w sali? 3, 6, 3, 9, 3, 3, no... 3, 6! Jakbym jakoś podszedł od, od tyłu, no to pewnie... Jak 5! <Kluczny> Wiesz, to ma być, bo chyba nie mam no minimi, że... E, mam, mam, mam, mam, mam, mam. czy minimi jest minimalnie lepsze, bo chyba lepsze cechy. No bo dam ci 6, będę łaskawy. 6, a tego... Ja? Na mnie jest ugarzony, wpakował mój... Znaczy ja bym mu pokawał trzy, bo ja bym balił z minimi to zdolność, żebym go zabił. No ale to ja bym dam sześć. Głównie. Nie, dobra, nie, trzeci dam, trzeci dam, bo w sumie nikt nie pomoże teraz. nie. Nie, dostałeś rano ciężko. Krytyczną. E, wy co? E, ponownie. Bo, no, przerzuciłeś się. Co Lewa z ro rozorana. do może nie Kula lewy do stołu! <śmieniu> nie, no dobra. rozumiem, że były całe tak po kolei. jep jeb, jep. No to jak no. można się zakryć? do się od tyłu i popierdolę w nowe. <śmieniu> no jakiś. No wiem, ja bym bagla 9 pocisków w całe ciało. Ja bym no bym w łeb. Je... Jeden w łeb. 10 no w, w głowę. Spodnisk rozjebany. <śmieniu> <śmieniu> <śmieniu> <śmieniu> <śmieniu> <śmieniu> ok, e, teraz... Zwierdzam z gąbką umarł. A dobra, ci będzie. No nie, skalu podję. Nie, no, ja jest ja to... jestem to tu wie. No dobra. No to wiem, dostałem. No to wiesz, padam, nie? Mam. Rzucę, rzucę na budowę e, czepkę. Jaki to mówisz przy takich ranach? Nie daj mi tej kwestii. Przy ranach tutaj będzie to. A może chcesz powiedzieć. Może wiesz. Inicjatywa. Gdzie, gdzie jest to ten e, na ból? Nie ma tam. Ja właśnie nie widzę. Dużą A to nie na charakter? charakter no. muszę sprawdzić. wiem, to, ja charakter, to... odporność na bół. No tak, e, tylko nie pamiętam, przy Twoich wyobrażeniach to chyba powinien być dużo estref. Co? To było przy... Tylko nowe. Nie no, no, no, tak. tacyk... będziemy w tej chwili co teraz. Tak, tak. Ślady? Ślady? Motor wysadzony, liły znowu Ale tam spełni samochody, czy, czy, czy, czy, a ku by zwłoka, tam należy się powoli. Ale słuchajcie, w tak. Zapniemy teraz te otypa. Ostatniego. Co ty? Skończy się Masz te krytyki? Masz kre... się Ej, ruchu ruchu ruchu ruchu w o <gulatory> No czego no, to było z to by pół do Bo Ja bym na to nie... cholera, nie widzę tej <gulatory> ja Dobra, czekaj, jeszcze Jedynie nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. się na ból. Larnie, trudne. <głos> <Jedynka>. <głos> Ej, nie, trudne. Nie, jeszcze nie ma pora się do killer, Ma. Dobra, masz, masz. dobra. No nie killer, bo nie ma. Nie, ma, nie, nie zażyję teraz. No to tyle. jak mam to, to może bardzo trudne. Ej, Mogę rzucić, czy, czy, czy masz? od tego? No, to może to jest świadomość? Masz, czy świadomość masz? No. Znaczy, to jest świadomość. I no, czy w ogóle... Nie, nie, Masz po prostu teraz... Bo bo tak jak cholera, masz utrudnienia do tego, żeby go ani mieć bardzo trudno. Mimo że leżysz, a on stoi i no wszystko. No, ma go rozgłócenia na to No co, czy teraz? Wczoraj. Trzy raz. Ile? Trzy razy? Dwa razy? Może I trzy jeżdżą. razy Trzy. Okej. Okay. Co ty chciał ty... Trzeba. Dobra, lecimy, że dwadziestka będzie ostatnia. Dwójka, walnęłeś go w głowę, czyli rana ciężka. Szesnastka, nie trafiłeś go w ogóle. Dwudziestka, broń się zacięła. Czy, czy, czy korzystasz z ostatniego parta? Że tak 2 Może nie ten 4, trafiłeś go, a naletka 4. Prawą rękę ma 4 minus 1 Bo ma jeszcze z. To to już tutaj działa. Ktoś odrzuł, to jest Ok, No to gościu się zwinął i to bardzo. No i chyba z ciebie teraz szybowym szam. Co robicie? Ja? Pani Kinera zażywamy, jak leżę na tej ziemi. Bo co jest wziąłem? No, Okej, okay. trochę mnie boli. Ja się na kurde. Pomocę! Ok, na tym dalej. Ja przyszedłem. Ty... Ile opatrz, trzeba? Czepię! Czepię! Opatrz! Opatrzysz? Zara. Okej. Okay. No, dobra, szefowali seryjkę w tej grupie waszego. Szef was. stacyjki. Mogę? <grym> e, może tak. 19, 18 18, 19, 20, 20, broni 17, 16, 5 9, ok, prawił za tego typa. 1 łacisk No a co 6 zabiegłem strzały. Ałała. tą taczkę, A ja się. Hałała. Tąteczkę? Tąteczkę tu się. Hałała. Dziesteczka. Tak to my się I prawie, ale co Kur, dobra. Dobra, się, dalała. Dalała. dobra też teczkę, ja idę do niego. Aha, dobra. Tak, tak. Piw paf, piw, paf! Kurwa. <laughs> ja go łapię, ja bo łapię. Ciągnę pod limuzynę. Tak, tak za. Tak. Jego, bo on leży tu, no nie? Ja go ciągnę pod limuzynę obok mojego koszyka za A, A dobra, eee. Teczka. To jest Ogarnął już trochę, możesz zaatakować. Mam teczkę łapie. Okej, okay. znasz I tu jakieś taki nieban, nie rozumiem, to jest na Ale chuj, Ale teraz szofę. Dobra, czekaj, co robisz? Marżdżaj, tak. teraz szofer, uczyki, który da namalę, ale do tego trzeba. Chodzi mi o to, że coś powiedziałeś, że ktoś się ogarnął. W takim gościu, że, że bolał mózg, dlatego się nie strzelał, ale następnie to żeby się strzelał. No to kurwa. Albo zabije, albo no możesz. Zabije go. Dawać kostkę, zabije go. I rzucaj, po, rzucaj po kolei, bo jeżeli trzyma promowo po kolei po, 20, to rozumiesz. 16 nie trafia, gdzieś tam poszło w pizzie. Nie zacięła się broń! Nie mam no, ja, rzucaj, jak Czym się on się Bo jeszcze jeden wróg. Ale czym on. Czym strzał, eee, ma, on czy nie odpaliłeś mi... tego, Glock. że my to słyszymy. No, jeden strzał i. słyszę takie charakterystyczne. No, to Mogę gdzie... biec do niego? No to Ten, ja słucham. jego zostawiam pod limuzyną. Biegną i tak A, za ja... ro... o! Dobra, eee, może rzuć na zacznę. Ja? Tak. Tu ja jeszcze nie mam jednego. Ja rzucam swoją kostką. <grym> nie mam segmentu, Znaleźcie? ej. A, no to nie tak po Nie mam segmentu. Mm. Jeszcze jednego? <grym> Aha to albo ci nie działa. No wiem. A, nie, no nie chcę tylko tak. rzucić, to no, będzie cholernie trudno zbudowy. A mam jeszcze jeden. mam jeszcze jeden strzał? Mam jeszcze jeden strzał. No wyrzucie, jestem pisałem, dałem biedlecia do połowy waszej drogłości. To za bardzo boli jest. Tak? Mogę jeszcze raz strzelić? Za rogu? Uff, znaczy, już teraz, już teraz będzie po prostu trudne. Ufff... Ufff... Dawaj... TRZY! Eee, trudny? <suszy> da, no pewnie, no bez przesady. No pewnie. Utęczność? <suszy> <suszy> Kuj. Hahahaha, <suszy> <skuszy> pierdolę! Pewnie trudna, no zależność jest jeden, wiesz, <suszy> on... Ma problematyczny! Ale nie masz pistolety? <suszy> Co? pistolety. Nic, kurwa, nie ma. A, to... <śmiech> <śmiech> Bardzo trudny, no. <śmiech> może chociaż go głuszę. <śmiech> dobra, gości się na tyle zdziwił, że nie wiem co robić, że w ciebie swoim Serialnie w że lorzącego kolegów. To... No ja pomoże, dobra. <śmiech> ty w ogóle coś dostałeś w tej Tak, już mam jedną cieszkę. to. Dobra, a, dobra a... dostaniesz, trzy pociski w ciebie lecą. Czekaj, biorąc urów w że. A... A weź pod uwagę, że on ma pusty. Eee, Nie? Nie, weź pod uwagę to, że ma masakrowaną rękę, nie wiadomo czy utrzyma to mnie. No, tak, to to biorę pod uwagę. Znaczy nie, utrzymać utrzyma, bo ból już mu minął, jako atakowy, znaczy, zda się. No, Ale bo... ręka jest... No jest w gorszym stanie, dlatego masz... ...fory, no. Nie, cztery, sorry. Dostajesz znaczy, za pociski. Zbieramy ciężkie w rękę. Czyli no, no, w lewą rękę. lewą no. rękę. Ty masz krytyka. I co się dzieje, jaką krytyka? No jest to chujową. Czas na ból. ból. Aha, z tak. Tak. Charakter. Charakteru. To zmarłeś od razu. No zmarznie tak. Znajdźcie mi wszystkie najgorsze kostki, one mnie kochają. Która jeszcze tak źle rzuca? E Krasnoludzka, twoja i ta. Daj, Krasnoludzka? Zimna. Krasnoludzka 4, ja pierdolę. Ale ma 19, 4,16, nie udało się, niku ja. Posłuchajcie, wszystko tak napierdala, że po prostu nie... Owoło, strasznie. Lekko zaraz popuścił, albo lekko nie... <ścoughs> nie Pan nam na ziemię. Nie stoi, rzeczywiście tam nawet nie. Straż, no, ale na stojąco. Jak to? Tak. Chowasz, że to wiki. Czekaj. Czyli teraz zostawiasz go w takiej Nie, no w sumie strzelam ci strzały. Mogę te strzały jeszcze oddać? No, możesz. Ale teraz będzie jeszcze... Dobrego, że tak. Czekaj, powtórz. Powtórz, powtórz. Pojedynczy o obronie. Każda kolej, żebym wiedział, trafia jeszcze, robot... która by... Dziesięć. Nie trafiłeś. Nie trafiłeś. Nie trafiłeś. No, to jest świetnie. Dobra. Facet... Czeka, facet... ja sobie uważam, bo mam cały magazynek pusty. Tak. Tak. Skalu coś robisz? Yyy... Widzisz, że Kartuł tam strzela i nie może zabić. Widzisz, że Kartuł tam umiejętności. Dobra, podchodzę tak od razu 6 typka. 6? 6. O kurde. To, no, to, to będzie ciebie po prostu problematyczne. Czy nie, nie, sorry. Przeciętny. Dobra. I, 14. Ile masz? Czego? Zresztą eee, eee, Pro, Problematyczny. 6 pocisków problematycznych. Okej, okay, no dobra, 6 pocisków weszło tam w klatę, No co? Trudno, nie? No. Ale nie chodzi o to, że ile. No nie? bo Jeszcze z walki suwa nie działa. Mam. A należy maski sletu pięć, nie? Czy no to po prostu. Dobra, czujemy w niego, Co się stało? Zmieniali. Wszystkie weszły, wszystkie zabiły. Wszystkie zabiły. Wszystkie, zabiły. wszystkie, okay, wszystkie, okay. wszystkie ok Dobra, ja mówię do ciebie w <śleszy> górę do oparu. <zgodu do> Idź. <śleszy> Kluczyk szofera, a ja biorę to jego i próbuję go. Nie masz tyle siły. Ręka w ogóle nie sprawna. Aha, a może być tak, bo on też jest jeszcze w miarę przytomny. No mam nogę nie sprawną. Ale, ale co? Krzyczę dobra, do ciebie no, rzuć noga. mi pięć a, a Daj sobie a, w kieszeni! A, rzuć mi dwa! No to idę na czwóraka! Z wami rzucił. Dobra, no to, no, to biorę jeden. Trzy są mniejsze teraz. Jeden dla siebie nie nie udaje i łapię się z nim, bo my, sam mogę chodzić. No tak. I jedynie ja współpracujemy, ja ja współpracujemy, chodź, idziemy do samochodu. No okay. no to idę. <laughs> magazynek do. Ten. Dzisant, e, trafie, szefie, rozejrzyj się Ten. się, Ten. nie ma już chodzi i już po kolei strażników, Ten. ktoś Ten. to jeszcze tak dobija. Tak? tak? O kurde! Nie wiem, dwie minuty muzeum oprzeć się w jednym szczeblu, ale 15, no. sami. Bo tam 3, tylko strażnik jest w stanie agonialnym, może A no. ten no. górę jest z barretą? Snaker, yy, że do no, snekeru nie A okay. Od gory powinniście pojawić, bo w sumie nasza wieża została już rozwalona, nie? Gdzieś się tam gwoła. No, powiem, że po chwili tam jeszcze do, dochodzi cztery, w sumie 7 snekerów znaczy, Ale najpierw, co się dzieje? Co się dzieje teraz? Ja do nas? Ale nie no czekaj, bo zanim oni przyjdą to chwilę czasu jest. To dwie minuty to minęło. Chodzi no o ogólne ogarnięcie się, zanim się pozbierały, zanim zdarzyłeś lek, to z tego centrach idzie. No to ja sobie tak leżę tak opatrzony, no jest leżę. Komendie, ja i. Możecie otwarć na percepcję. Ale to 9 <grych> dziewięć, dziewięć, dziesięć percepcja 6. 10, 19. Mówię, prosto jakieś te ląby y szedł. 6. Bardzo trudny, Nieważne. problematyczny. Wypatrywanie, wypatrywanie. Jak nie macie to... ...podziem był wiadomo. Bardzo trudny... No, kolerny trudny. Problematyczny, Ale nie masz więc trudny. Mi... Tymi... Bardzo Mi... Tyś... Bardzo trudny problematyczny. To jest tymi... moja karta? Nie. Mi problematyczny cyterne. wyszedł. Y jeden problematyczny. dwa trudne. Mi problematyczny. Czy Nie, problematyczny. mi problematyczny. Czyli kuba, zauważasz e, samochód jadł? Jeszcze więcej? Same Wiesz? samochody. Panowie, coś tam jedzie, jakieś samochody? Dzipy wojskowe. jakieś wojskowe dzipy, Krzysz. Czy? Krzysz sztuki. Ale my wiemy... Może to wsparcie. Czy ja wiem, Albo... Wie. Przeciwnicy, czy nasi? Spierdol. Albo spierdol. Ci sniper już przyszli? Czy, tak wiemy, są trzy razy. Panowie, co, list, do, co list, to jest? Co, co do to wiem, jest? Jak wiem, Mają godło pana do Co? Mają godło pana do Lordy ja, ZJUJĘKI <śmienny polski. śmienny> ZIŁYWI <zna> Podchodzę ja, do po martwego szofera Co chcesz? Są, teczka Podchodzę do martwego szofera szukam kluczyków od tego auta Okej, okay. no a kiedy przeszukujesz go w ogóle znajdziesz się nie tylko baratkę ty Wyleć się tobie, właśnie chyba też widzisz co to zrobić a ty wylecie, troszkę inna, nie jesteś w tej innej sześciu co dokładnie, ale jest nie przeszukuj. Co? No to ja mówię... co mam? Daj mi tą baratkę Dlaczego? Oja. Ciekawa, przerobię ci ją Dobra. Ty jesteś 12, to skill, uzokcja. że jest po prostu coś przy lufie, przy unieraniu. No, może pod tym wydatelność. To zbyt nie. Rozumiem. Chowam okay. <grym> sobie. Oddajesz mi od odpór. No. Dobrze, razie chcemy zbadać. Okej, okay. w tym momencie drzwi od kluczyki, innym się otwierają. Od czego? To hmm. hmm. jest zielne, no, że się chodzi pan do tym. Nie, wychodzi jakiś starszy dziadek. Dziadek. A ładnie, a tak, W ogóle widzicie garnitur idealnie skrojony. Czyściutka tożnula. czy... A czy wiesz co, ma czy... tutaj na około 60-70 lat, ale jest po prostu tak... Zadbamy, nawet się my. Ja do niego pochodzę. Na, nawet się myję? Ile ja. się ja. musieliśmy tutaj nasać, żeś ty przeżył. Nawet nie masz pojęcia człowieku. Mam, wszystko widziałem. I sobie siadam. A, A daj... wszystko widziałeś, to nas kurwa ratuje! <laughs> Naprawdę! E, w każdy sposób tak, bo pan do zjedzie. I co z, z tego? tego? Co z tego? Pomagaliśmy. Wydaje się, co się widziałem. Łap wodę! No sobie od sobą, otwarte drzwi. coś tam e, przy tym? Po tym? Wyciągnął cygaro, Takie cygaro, że na ja pierdole. Mogę buchać? słyszysz? Ja mówię, po co? ci daję. Mogę buchać, podzielcie się. No macie macie, macie z jedną cigarę, nie, nie Wyciąga za polary. zapalarę. po to się może schować. <gunki> tak, a wiecie, jak taka rakieta która... <gunki> Taki Nie, nie, nie. I stole, nie. To jest takie magnum 500. Ja ogóle tak bierze, w ogóle lepiej to, no groń tak bierze. Obiegł, delikatnie poleciał i, i żarowa, żarować, że żarowa, się już nie spotyka. Już ja wszyscy tam, gęba do ziemi. Dokładnie. O, a masz, bierze, a, bierze, a pewnie mam 9 punktów sławy. Ładny so, samochód S i wynalazł. Starsza kolega, masz może coś, żeby. Że, masz jakieś specyficznie, że żebym się podreferował? No nie mam już sobie. Czekajcie. To Jak już taki dzień dobrać, to może komputer wojskowy dostanę. Sobie, no i sobie parę tu cygaro. cygaro. Ej. Nie, nie mam już. Akurat, akurat nie wziąłem. Zarazaj, to czekaj. domu zostawiam. jest. Ja wiedziałam, tak. Jointa. I... Łapaj. Czekaj. Do, do tego. Do od dnia. Nie i <śścoughs> <śścoughs> <śścoughs> mi <my bia> cały! Dla mi cały to się, tak, Dobry? No, Dobry, tak, tam, się Taka paruwa. Paj, Neuro-dżungli, czy coś? Zobaczysz, przejdziesz? No, no, znowu. Nie, nie, no, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, Kurwa, jak Ingrama. Nie, dobra. Znaczy wtedy zostaniecie w czarnym punkcie, bo zabiliście kogoś ważnego. No właśnie, <ślinie> nie chcę. Nie, to, będzie. nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, po to, żeby oni sobie rzucali, jak dużo w kopalni wykopią. Teraz tak łagodnie z nami pograją? W, w końcu się skończy jedzenie. Ej, nie boli mnie z tym żonjem tak bardzo. No mnie, mniej, już potem nie było leczu. Wręcz w już wtedy że mógłbyś sam chodzić. Aczkolwiek jak wstajesz, zauważysz, że kości ci wystają i tak nie wstajesz. Jezu! Zawiera że się bier. Nie, nie ma kołana. Nie ma skołana! Znowu się zgina w trzech miejscach. Kolega sobie tak kiedyś wkręcił i nie mógł chodzić. Gazda! albo gazda, albo lecił, który jest z nich, nie pan zagrywa. Nie szkodzi. To, to nigdy nie zna. Dobra. O! No po chwili przechodzę, wyczysz progony. Wychodzi, że pan to wysiada joking, nie? Dostaliśmy wezwanie, ale... chyba sobie poradziliście. No, ale pan kata, Elrbitam! Powiem panu, że ma pan bardzo szybki oddział, szybkie o 200 km. O! O! Oddział wykurwiście kurwiście zajebistego reagowania. E, nie, za Lepiej, żeby cztery dni do... Za mornem, otrzymamy ramy! Panie jogging! Lordzie jogging! Kmiocie! D dymałkę poszło na wszystko. Ma pan jakiś pani nie to jest ten zdychający co? Ma pan jakieś paniki bardzo rybacie zdychające? Więc... No, nie, nie, nie. Panie. A no, to jest gumki, ja się A nie, Nie, nie, nie. nie no, tam, to dobra, to jest gumki, no żeby... to jest gumki, to jest gumki, to jest nie. to to i trochę, no nie klatę. Ebo-killer, coś takiego? Całość? Nie, co, Ebo-killer, coś, coś, coś, coś mi strzelił w, w plecy. Mamy ciężką. Hej, dobra. Ja bym nie miał nic przeciwko, żebym jakoś machać 4 am zamontować, bo to już chyba jest. No jasne. No właśnie, to się tam zrezygnuje. No, poszli po jakieś. takie duże. Strzykane po prostu, wzięli. Widzicie ze sami, Pójdź do prostu. Okej, okay, macie teraz coś Nie, ja, ja nie dam rafka. <grym> Jуж! Jakie bongo! i za paliczką. Po tej stronie jest na dołu, żebym psa. Ona przejechała tam pamiątki w Krakowie. Przejeżdża jakiś dzieciak, tak i no, będę w domu, w domu, Pani, ile kosztuje to bongo? domu, lampę na na domu, w domu, w pierdolę. E, Okej, okay. yes, e, yes, yes. co, co się tu wydarzyło? No właśnie. Niech, Bo niech, widzę, że wraczał. Pan, tak. tak. pan Rockefeller przyjechał, no... Pan Rockefeller yes. się jakiś zabił. To może... to ten to taki to... skocany dziadzio tak... Ja? To może ja. Ty? Ja? To to może, się może ja opowiem, ja, co się stało. Mm -hmm. Przyjechała limuzyna. Stwierdziliśmy, że jest ładna. Potem wyszło... Kupa żołnierzy zaczęli się rozwalać, państwo ludzie stwierdziliśmy, że są do dupy, bo... Daliśmy SIĘ! Wszystkie że snajperskie poszły w pierwszej kolejności na ziemię, ogłężenie, że gówno robili, więc wyskoczyliśmy, puściliśmy na nich palący się motor, bo że nie gówno robili, bo przynajmniej 10 się na nich sami umarli, ale nie czuliście <głos》>. Puściliśmy na nich płonący się płonący motor, sami przyszliśmy ratować kogoś, kto był w tej muzynie, ale w końcu udało nam się ich bytu, zanim jeszcze to było konieczne, więc teraz siedzimy i czekamy na pana szybką reagowania, I... która się spóźniła. No dobrze... W y... mm. tak, tym momencie stoi Rockfer. Dobrze, który z Was wziął tę te, te, te, teczkę? Ty, oddaj proszę. Widział, przybył. Tak, widać. Co by za nią miał? Żywolność. wolność? A ja? <grych> ja proszę tego, byś na, na chwileczkę, Drukinsa, y... Tylko rozmawiają, nie wiem czy czym, na gadorek. Na, Pan Drogieł Gadore. Ale... Tak. No, Drogieł no, Gadore. W momencie, Rockfer daj mu waliteczkę? Słuchajcie, panowie, wasza czkóreczka prosiłbym o szampania. Mogę wstać? Jest e, szampan? Będzie. E, yeah, jesteśmy w robę, jesteśmy w pełni zdrowi, Zimny. Łokcie, tak? łokcie, patrzę. K <laughs> jesteśmy, <grenli> jesteśmy w pełni zdrowi? Nie, ma się po <mans> po po jakby jedna ciężka. Ej. O, jedna <s> ciężka! <Star> <grywa> Dobra, jak mam krytyczną, to mam dwie ciężkie. Dwie ciężkie. Ej, Dwie krytyczne. To mam dwa krytyczne i ciężko. Like no, yeah. Nie, też... no, nie, nie. Nie, bo dnej... mam dwa krytyczne i jedno ciężkie. <rye>. <polarizationına> ja, ja mówię, proszę pana, ale ten nasz kolega przynajmniej <Tocz whites> jeszcze ze cztery takie ciekawy potrzebuje, bo ja nie mam. No na co ono mu na ciekawo nie pomoże. go wciągam. A czy Kuba może chodzić? Tak, tak, mogę, chodzić, jeśli się potykam na prostej drodze o To, o, to, ja, to ściągam, ja ściągam z niego ten jego plecak z wyposażeniem, wkładam na swój wózek i mówię, że to są moje rzeczy. To, tutaj nie to, to są moje rzeczy! To są nasze rzeczy! Ej, to jak do, do samochodu, czy... Ej, to tak, to czy w secie, macie, jest jak tak. Jak macie swoje rzeczy, tak ja ręką u bagażnici odpadnie. No to pakuję Czyli wózek, a ty wózka nie zmieścisz. Ale za wartość! Zawartość, wartość raczej tak. No to jego plecak i całą zawartość pakuje. pakuję. jest bardzo obszernie, bo ja nie Aj, przykładesz, a wy ja jesteś z... zajęte? Niestety. bieraj garnitur i siadaj. Nie, samochód wyjadę spokojnie. Ja. Sam? Hm? Jak to? No to komputerowy. No dziwne. To kur Ja. Wiem coś o Molochu? No coś tam słyszałeś, ale. Ty nie wiem co Molochu. Mogę no, się takie wiesz... robię to i kurwa. A czy wiesz. Co, jesteś ranny, więc może to dzień nie na twój stan. Zresztą myślę, że szok, że tak się nagle wszystko zdarzyło. Ja pierdę, pierdę. jest z nami, pierwsze. się. Samochód po ulicy, sam trafi. Może napij... nie, nie, nie jest to szybka jazda, tak? To... Dobra, poproszę szampana z 2035, jakby pan mówił. No nie, po 2020 już nie produkowali. Tylko starsze. Aaaa! Znaleźmy w ostateczności z 1994. 1900... 94. 94. 94. Nie, 74 najgorszej, przepraszam. Ale właśnie jest stare, jest to nie Z tym godne pożałowania. Niech będzie 1974. <śmiany> <śmiany> ok, zapraszam, na to miejsce, ja tak sobie siadłem. Wchodzicie do Limko. Aj kurwa chodźcie. Le... Ja leżę i pierdolę. <śmiany> chodzimy do imuzyny. <śmiany> Zakrwawieni. Do Ciącefieni. O tym ja mówię, że... Zakrwawiony! Że, że właśnie tak... Co to?! Tak? Ano! Ano! Spierdawaj! Jesteś zdrowy, nie masz rady. Spierdawaj! A to rady nie dostajesz żadnej. Nie dobra, robisz tak z tyłu? Nie! Nie! Wyjdź ja w miejsce! Chociażbyś brata zaprowadził do samochodu. Bo leży obok... Sorry, zajęte. Ja słuchajcie, weźcie go ktoś w mieście. każdy na tego. No dobra, nie. chodź. Chodź. Bo... Chciałbym najtięższej Nie no. No, no dobra! Przycisk... Dziadek już do dopęta! No, Załodował, no, bo tam ten w zasadzie siedzi i... Hmm. Jestem pełny murzyny! Aaaaaah! Wstać i doda. Ale faza. Z drzwi tam po prostu, w szarym, wsiadł, drzwi, a znajdziecie... Przemysł, bardzo dużo miejsca, eskaże, złapać go albo... Znaczy, on nie, nie, nie jest ranny, więc muszę mu się go najpierw poranić. Co, Ebono? no? Na szybkim Żeby zabrać się polu? Też mam zajęć miejscu, żadna paniczka! dostarczy, że kropel też pisma nie na niego. Nie, nie, że wejdzie krok do wybuchu. Nie. Pod <śliniczny> Coś mi tu cieknie. O! Nie, wsiada się do rozwani, zamyka drzwi, sadaj się tam bezpiecz... bezpiecznie na degłością. Pan jogging? W... Nie, nie, pan jogging z... został. Pan jogging z... pan... No, to co jest, Nisiu? Chciałbym sobie kamarkę zaraz. Kto się panowie? No, nas Przecież innych się dorobiłem. Chcesz spróbować? spróbuję. <śmiech> Czy to nie jest ta sama? Dziwa. <śmiech> Zrobiam <śmiech> <śmiech> <To> klimat. <śmiech> Buralku, ty tak umierasz. Zaraz. Nie, to ja umieram. Taka sama jak moja, skąd ją masz? <śmiech> Wieś, kmiotku! <śmiech> Dobra, już wiemy, że na celności pan nie zbił. Wypadła za okno. Ma, yy, zakupiłem zakupiłem udolnych handlarzy, nie ma, ponieważ ok. i również i ja jestem handlarzem. Zacnie, zacnie. Ty a. jesteś strzelcem i kierowcą. Ty mechanikiem, a ty strzelcem wyborowym, prawda? To jest bardzo Tak, na myśli. No, ja jestem wszechstronny człowieku, nie ma rzeczy, które mi się z was. W ogóle nie mieście niezwykłego farta już sam Detroit. I wasz samochód był skazany na wypadek. Nie wiem, jakby tak. sobie przeżyliście. Bodaj, że w filtrze czy w czymś tam Skupujemy była... kupujemy mus... dzieci do lat 12, żadnych pytań, płacimy paliwem. By to nowy bunkier przy sanktuarium Gildy Inżynierów. <grytulowy> nie widziałeś tego? Nie. To już piękne. Są, są takie fajne reklamy. Czekaj. Wój w Bacz, no. Mutant wwój ruch. Baczność mutant. są takie stosowne. Pamiętaj to. W razie, no tutaj ja mówię, zainteresowałem się wami przed tym wyścigu, jednak później nie chciało mi się interesować gdzie dokładnie trafiliście. właściwie przypadkiem was znalazłem. Czemu akurat nas? Po pierwsze mieliście farta, a fart się liczy. Jestem z Vegas. Nie interesuje mnie to. E, o co chodzi? Może o nas słyszeliście wraz z kilkoma... Jesteśmy anonymous. Nie odliczymy. Nie wybaczamy. Chcemy podnieść ten kraj. Możecie nam się przydać. Przepraszam. Ale tak? o, o podniesieniu kraju na nogi. Podnieść kraj? Ja. ja sobie sam tylko mogę podnieść. Jestem za... tylko murzyny, w czym się przejdzie? Potrafisz pa... czerać? Tak. Mam, pra... Mamy duże plantacje w Teksasie. <głosy> <głosy> Bawełny? Też. <głosy> jak moja mama! <głosy> e, ale w czym może ci pomóc czterech przypadkowych kolesi? Z No Widzisz, pojedziemy do Nowego Jorku. Tam się znajdzie miejsce dla każdego, kto jest w stanie pomóc naszym państwu. A jak chcecie podnieść państwu, które każdym dniem przegrywa walkę z wielkim robotem, którego samo stworzyła? Nie, nie przegrywamy. W wielu miejscach my wygrywamy na froncie. Chwilę. Pamiętaj, że Moloch to potęga. Moloch to potęga, ale niezniszczalna. Nigdy nie. W sumie mam nawet projekt, jak go zniszczyć. Potrzebna nam jedna atomówka i nawet nie będziemy strzelać do niego. A. Strzelimy. Słyszałeś kiedyś o BSP. Wystrzimy bombę atomową na orbitę ziemską, tam ją zdetonujemy i fala elektronów uszkodzi wszystkie urządzenia elektryczne na, na tej części półkuli. My się wyłączymy od elektryczności na jakiś pół roku, ale moloch padnie w paru roku. Czy mogę pogreślić jeszcze szampana? No? Oczywiście, oczywiście, nie krębuj się. <śmiech> Czy mogę pogreślić jeszcze szampanem? <śmiech> Dajcie metaleczkę. Wiesz, <śmiech> eee... to jest wiesz coś, tylko jeden problem. Wszelka broni została wykorzystana. To jest jedyny problem, aczkolwiek problem jest. To nie jest, chociaż najbliższe Zasadnicy... rozwiązanie na Alasce. Jedźmy! Moloch, po Ha, a mówiliście, że to żaden Nie w ten sposób, ale. Rozumiem, rozumiem, ale przejdźmy do rzeczy. Jak mamy ci powód? Czy macie może kawior? Dawno jadłem kawiony. Przy sobie nie wziąłem, jestem zjadłem po drodze. Malutko wziąłem niestety. Ostrygi, kałamarnice. Może będę. Tak, Tak, to jest Przepraszam, że tak naprawdę kiepsko wiem, ale. Bida z nędzą, panie po pierwsze! Sam szampan, który pójdziesz, jest wart więcej niż wszystko inne, co życiu Doty ale. Bida z nędzą! Sam u drzwi trzy konserwaty! Na całą moją egzemplarz! Okay, ja może mi tak dziwacz już? Oczy yy... rozmawiają. Ja się już po pokarbie pierdolę. Ja nie pnięta magię. Dobrze, okay, yy, słuchajcie, to jest tak. W Noemio, możesz sześć nas. Właściwie to było chyba głośno w Stanach. 9 z nas się pojawiło. Wolnomularze. Tak czy no. O! Ale z nie będziesz nie. Zamić takiego to słabny na całe życie. Martym na całe życie. Słabym. Mart... na całe życie. Jestem z mądry. Tak? Nie, no, katery, no, no, dobra. No, chodzi, przejdźmy do konkretów. E, o ile prostem zajmuje się postulunek, jest dobrze dofinansowany, że tym się nie musi martwić. E, chodzi o coś innego. mutantyje i gangersi. Po kraju się rozprzedała ta zarazać. Chodzi o to, żeby troszkę ich przytępić. Który chłopak? Nie, nie znam mapy teoretycznej, więc ciężko mi ołowić. No i zakładam dokładnie mapy, gdzie jakaś wielkie kosmicy myją. No, ja zamiast, że mam tę wiedzę i tak dalej, to wiem. Chyba mamy wiedzę o tych głównych 3 wioskach mutantów. Bo tam były ciężko trzy główne wioski. Borgo, coś jeszcze? Nie, nie pamiętam. Borgo była jeszcze taka wioska, gdzie mutanci budowali tak samo jak ludzie i tam się ludzie też. To jest St. I jest jeszcze taka wioska, gdzie są tacy mutanci, dwa rodzaje mutantów. są te takie ważki, których wszyscy hodują to one są takie bardzo podatne na rozkaz, zanim im rozkazujesz one... A! Do... E, homary. Tak? I z nimi żyją jacyś jacyś dłyżsi mutanci, którzy je wykorzystują na jakąś tam taką Tammi? bazę. Chyba tak. mają taką stronę, jakąś bazę wszystko, że się nie będą w ogóle. Jakby. No to tak. To coś tak. A tak. E, są takie. to jest tak, nie wszyscy tego, bo chomary nam... Homary to jest dobra siła no spar, mhm. No, co chodzi? dodańcie sprzęt, dodańcie, wszystko. Chodzi tylko o to, żebyście byli na dyspozycji. Zostawmy laboratorium. Ja w tym na własność, nie na własności na użytku. Do użytku. Do nowego roku. Dobra. Zaczęło mi się w pierwszej mieścińce, żeby was pod e, katarować. Nie, co? Ok, myślę, że czas dojść w przerwę na kuchałkę. <śmiech> nie, idę na klopałkę właśnie. No właśnie, ja też na kopałkę muszę. <śmiech> e, będą nas przez parę <śmiech> miesięcy czy coś? Leczyć. Bo w sumie ten rano jest poważny. No, nie porówię, to dole, to e, Mogę w tym czasie się nauczyć czegoś o ciężkich maszynach? Nie no. ma myśl, jak mnie zamordować. Myślałem, że sam chcesz się iść tak? No, tak, tak? Nie! Tak, jest, o to jest nie sobie To EBO. Nie będziesz był, e no. chyba. Drzwi! Zna no, zrobisz coś w stylu takiego, że nie będzie zbyt dużo krwi Ujdzie, a tylko ty już mógł mi zrobić kurwa, że przetoczyć. To za... <gryny> stronę, można taki gówną w pańcie rysowanych kurwa. To bardzo co? Nafielki. Co? Cza? o do Okej, dobrze. do Nie. Okej, okay, serdeczny. No, mu wychodzimy. Odejmijmy, mu to Kurwa. <grywa> <grywa> Nagrywa, co teraz? Nie, jeszcze. <grywa> Dyskarski, mi Widziałeś tam? Kurwa. Ja też dobrego widzę. Ale... Ale zerwana jest Tak nie. Tak nie ma. Nie, jest na boku. No. A raz Pokaż mi coś od życzę, że przez dwa tygodnie jestem nieletni, więc... Jeszcze dwa tygodnie tylko? Nie wolno mi działać jak jeszcze. Ok, ok. to. Co? Nie jak to Dobra, Czy to są, czyli to są przerobione w języku faszystowskie dowcipy z Kubusiem buchatkiem? Nie tylko. Różne inne też. Ten akurat nie, to nie tu Nie było. O, powiem ci dowcip. No. Kurde, nie mogę tego skończyć. Hitleruje, Słuchaj, bale, słuchaj. Dobra, dobra, to będzie dobrze w Hitler zrobił nowy rodzaj komory do zwoju. ma zabijać w parę sekund w wielkich cierpieniach. Wiesz, w ogóle ma i wyrwać sobie włosy czy śmierć tak dalej. I taki przeszczęśliwy wrzuca pierwszego żyta i się cieszy. Odkręca, kulek I tak patrzy przez szybkę. A że tak. Zabij drzwi, kurwa, dostajesz chatę. Aż coś takiego. Tam. Ty nie znasz? Ja znałem, znałem, zawsze. Kurwa, wczoraj rozłożyłem takiego typa. Zbieram kurde. Gadałem się przez Skype gadam, gadam, gadam, gadam, no nie byś mówił, ja oto, że w król wszystkie kanały, i nagle jaki to mógł wiedzieć, ja już do góry, ale z dźwiękiem co? Gadając do przez Skype, byś mówił, o, ja znam wszystkie do siebie no, Nie, włączyłem kamerkę, opowiedział mu ten dowcip, a to się mi mówił. dobra, jesteś śliczni. Hitler, chuj, okno zwarte. Tak, to bo nie mały wypadek coca nie wiem, co? To akcja z Rockefellerem i byśmy może coś nagrali do mnie, okej? Okay? do tego rukasu. Właśnie, ej, Jak się mi się wydaje, że tak się za szybko nas przerzuta wyżej. Dlaczego nie jest jesteś jest tym nisko, tylko w innej No Aha, dobrze. Jesteśmy już w jakieś lakce. No, byliśmy. Przez pół roku. Przez pół roku Rze byliście na palachu jako niewolnicy, a teraz jesteście jako wolni ludzie, pracownicy wolnomularzy. A możemy od nich perefi Tak. Kiepska sprawa. <głosy> No, Inaczej. To mam, zero samodzielności. No nie, bo ja mam samą dzielność. Damno, co powiedziałecie do pierwszego, następnie kupicie koki i będziecie sprzedawać ludzi, bo w tym samym życiu właśnie zewnętrznie. No właśnie. Jednak ja krótko jakiś musi być. Znaczy ja myślałem, że na początku, zrobiłeś takie rzeczy, by mi się dorobili. Ja bym się uzbroił w jakiś, nie wiem, bym się nałożył na rękę jakiś tam dystrybutor różnych chemikali, które bym sobie no, oddać w momencie. No właśnie, o coś takiego mi chodzi. No. Żebym nie ma chodzi broń dla mnie, bo dla mnie no. tylko z się dada. No, że było, że... Dobra, poddaję się, naciśnij ten guzik i możecie mi brać, płyk, no nie, ja tu gazę wszystkie strony. Podaj ci dysk. Podaj ci dysk. No. Ci dysk. No. Bezpiecznie go odłącz. Bezpiecznie go i dysk. Teraz. No, no, no. Karyms? Biały dziadca ja, obermarszty. Putajkę. Łańca w chorobę to się. to, jest. No, to jest no fajnie, no, nie no ale na grać kurwa z Ojej, no Która gra wiedźminką wiedźmina. <śmiech> a, a, nie! Nie, jest ale z tyłu. Wiedźminką, to żadna kobieta nie może przejść próby traw. Oba, sesja, boła. Episkamy. Bo tam byś facetem <laughs> urodziła się z dwoma tuńcji. Cześć nie na razie. Nie na razie tego bardzo On chyba o, o, Godzina. Która o, o, o, o, o, o, o, o, Moje o, o, o, o, Tak? No właśnie to jest dostina. Za, za, za ile będziemy kończyć? Wysłałbym ten na chwilę się bo... Kurwa, ja wow, sobie. Bo przecież już to mówiłem od początku. Dobra, dobra. Od pierwszej sesji, że dobra. no, no, że, no że tak dla ta, ta mnie nie jara swoją post <śmiech> Są mutanty Masa co z tego. A w się bardziej pozabijać dróg, w każdej dróg, chwili, dróg, w każdej dróg. sekundzie Tak, też można Kurwa muszę do kasowy Nie mogę żadnych nie znaleźć, czejcie Matka kajcaka Po raz kolejny mówię Właśnie <laughs> Nie wiem czy ona przyjmuje Nie mam żadnego pojęcia, gadaj z generałem Ja wiem jak ona wygląda Wiesz jaki to od bym u dwóch kratkowych samby? mi powiedział, że na poświętach, ponieważ są zajęte. Po świętach. No, no, bo... no, bo... nie, po feriach, przepraszam. A to już nie Idę do innej kracowej. No, ona ma na feriach wolna. Idę do jeszcze innej. O nie, to za trudno się coś nie bali. Kto jest matką kędziaka? Masz na jakiś kontakt? A co nie? Mam no, nawet do tenka druga. No, Dzięba przyjmuje w ogóle. Do domu. A uszyła mi taki strój szatów. Nie wiem. A to tylko co na co? Na, na rcerce. Co się może zdać w tym roku. A to ja już jestem w innym pracy. Więc wy nie jesteś? Tak działa. Tak gdzie jesteś. No ja? nie chcę zarzucić nim. Znaczy do mówi, że chcę już A, no, no. A, A ty takie wiesz jej. No, no. No, takie niesione. A mi też mówiła, ja, że chce rzucić. A na ja, no, wszystkim to mówią. Nie, my nie. Ponieważ <śmiech> <śmiech> <śmiech> ja, się przecież. Nie. No jest za dużo głowy po prostu. Bardzo długą brodę. Nie, ona po prostu nie stanie się mnie oprzeć się, bojkę, ale właśnie, Bra, mówię, bo i tak dalej właśnie. Dobra, chociaż wiecie co, może by teraz zakoń... A bo, nie. zakończyć. Albo bardziej zakończyć idziemy do, do pita. No. no co? <grymne> Że, nie nie przeżyje operacji. <grymne> o. Mały pizza śmierć. To co, chcę nie musi się pizka. Chciałbym odejść, no. no, no tak, Przeżyję op operację. pracy. Zastrzyk z fenolu. Zastrzykł z fenolu. Z czerwonego. Z fenolu. Do czytania szkła. Zazwyczaj Ma pan Mam taką oczy. <laughs> <laughs> Okej, okay, dobra. To już jest Pojechaliście, pojedliście, popiliście. O, ja już zakłamałem. Ja jeździłem ja się, się trzymać. <laughs> ja już poszedł spać. Pierwszy zgonił, już tak powiem. Okej, okay, dojechać się do jakiegoś miasta. No, nie, nie, nie wiem, co jest. to jest. Dość sporem, tak? Oczekiwałem tak. za tych mariekułanem. <laughs> Przerbałem. <Przebań. laughs> żeby się leczyć, się. Leczy. No, no. E, tak, to <głos> jest tak, że rok wam po prostu, mówię, dobra, słuchajcie, trafiście, później już w szpitalu daję jakąś kartę, piszę kartą, dacie to w recepcji, powiedzcie, że ode mnie wyleczą was. Dobra, dobrze, okay, mój kartę idę. Okej, idziemy. A ja mam po dźwięty, ty ty, ty, ty. No, on już pojechał, tyle mówić. No to wam jeszcze będziemy idźmy, Dla... teraz trochę kulej. Miejmy no, ja my... w domu, nie.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 Ba Bawełna mama! <grywa> o, nie wiesz co to jest pole bawełny, jesteś za młody gummiarzu. No może nie Tak samo już mieli. Ale, ale taka świadoma jednak ciągle. Ciągle. Ciągle. Ciągle. Ciągle. ciągle. Została to świadomość <grywa> rasowa. <grywa> I, I, Śniło i się na tak. Jak był mały, to mama udawała, masz synku bawełny, baw się. Tak, jak kiedyś wadę cukrową zobaczył, to. Ty no na patyczku. <grywa> Zajmiste. No i dobra, idźmy do sklepu. Słuchaj, jakie jest pierwsze słowo murzyna? Popiełda! Myślałem, że kupa, ale. Nie, to mamo, mamo chce kupę. Nie, nie, rupę, dobra, pójdę nie. się ukroić. Mamo, mamo chce kupę zaraz, bo już miał braciszkę. Tak, to ile czasu Murzynka robi kupę? 9 miesięcy. Czym się różni opona od murzyna? Hej, no, opona za żonę, to ty nie masz. E, co? Jak założysz na oponę łańcuch to nie śpiewa, okay, dobra, my będę się rozpitała. Witam. Mamy no, tego panu kaseczkę. Jaką? Po co? O ja. E, no, mam, e, ja mamy dostać wyleczenie wyleczeni, jak widzimy. Wyleczeni, wyleczeni, wyleczeni, wyleczeni, wyleczeni. wyleczeni. Poszedłem od razu na, na salę operacyjną położyłem się na stole. Okej. Okay, mamy zostać wyleczeni i dostać tygodniowy zapas leków na nasz e, e, Wiem co to jest. No. E, to... To jest ten tak sam, żebym słuchawkę. Po rosyjsku. Stawkę, no żeby, żeby tam do, doktor Smith przeszedł i może nie Smith. John Smith? Nie, no, nie to jest taki Zabije nas. House! No do, do, do, doktorze Grzegorzu, go Ja jestem doktor Dom, Prywatna klinika w Milowie. To doktorze, że bardzo boli mnie brzuch. Co mam zrobić? Idź się wysraj. <głos> <głos> no, no, no, no, może tak. Szklaneczka wódki i idź się wysraj. Nie, nie. szklaneczka wódki i gorąca herbata to jest taka na przeziębienie u mnie. A pomyliło. Od ja się nie pomyliło. Okej. Okay. Dobrali Was na salę operacyjne. Zaczęli szywać, zaczęli leczyć. Nie chcę do złej sali. Do <głos> podcastowi. <głos> <głos> nie, spoko? Nie, nie, dobra. Weź w tym do momencie że im z z drużyną? Ale ale spoko, w razie czego macie, do, w razie potrzeby lecie mogli dostać nerkę, tudzież wątrobę, tudzież płuco. I przyjaciele wolę, na śmierć i życie. No, tylko że już wiem. Martwy, Ale nie martwi no, no, na śmierć. No to mi zaspakaj, ty nerkę. Nie ma przyjaciela na śmierć i życie, który będzie rzucić to. Nie, na śmierć i śmierć. No to nie, dobra, nie będzie przyjaciel, który będzie w tej który sobie. O, jakby tu kiedyś był, To może nie na śmierć i życie, ale będzie Jak coś, to moje karty są chyba, to. To może zachować. To za zaufanie, dobrze. Ja ci będę trzymałkę. Przecież ty jak tylko jeździć, potrafisz? Słuchaj. No i strzęs, strzęs. Strze Co się Dobra. Przez mam pięć na pistolet. No tak. Okejkę. Sesejkę do kończynkę. Sto ekspiałkę do stajałkę. Przestańkę, kurwa! Musiałkę mówi jałkę, tako wyż. Tako wyżajkę. Z sama obecnej na sesji sto. O! Gdzie jest bunka? Moja. Bunkołkę. Zazwyczaj power gamerem każdej między tymi nie no, Power Gamerów game się inaczej ty. Punkty zła? Czy co? co? Punkty zła. A co? Daje się przeciwników pa, na Power Gamer y No i zabierają się amunicję. W NBplikach się jedzie, a nie... Yy, no... proste, to jest, po co brakuje ci amunicji. To dla każdego i co jeszcze? Odgrywałkę, postaciałkę. Ty nie odgrywałeś postaci, tylko na pewno dalałeś. To ja na pewno nie będzie liczyło. No walimy no, dopiero. <gryzanie> dam ci 30. Wam było lepiej. Ale tu robię lepiej. Znaczy więcej mówił. o. No do tego to 55, a te to 45. To jest. I będzie za odgrywanie 300... pod <gryzanie> Mogę na sobą sztuczkę. <gryzanie> 305. Zbieram na budowę. Soko i teraz to było odgrywanie. Teraz za samą grę. Daj ci górkę. Ja już W praktycznie nic nie robiłeś 20. Czemu? W praktycie nic nie robiłeś, czterajcie z... tylko. Chciał zabić snajpę. 25. <grymne> no dobra, to 15. <grymne> w kartu chyba najwięcej kombinował standardowo. To będzie takie dajmy na to...... 50. Na nie kombinował, aż gadał? Jak to nie kombinował? 45. On ma plecak wypełniony bronią, którą mu ze sklepu? <grymne> na pewno tylko 5 mniej. Ile? 45. Będzie jeszcze jakieś 50, 50 ja mam 260. Połowa po jak potrzebnego do zakupu na kolejny poziom budowy. I miał? będziesz miał? 260. Ja A bo wcześniej już miałem już No tak, bo wcześniej miałem już 50. Okay. Co, budowę? Co ja budowę? Ja mam 11. Ja mam... 8 mam teraz. Bo sobie no, no. przez pół roku. Z całej książki wiem, gdzie zadaje tylko jedno. Punkty doświadczenia, 20, To otwórz, ja robię zakupy. Oj dobra, ja to ja za zamykam na razie tą sesję. Eee, byś puścił motor HEDA. Masz może? Nie mam. To w takim razie Helom będzie chciał.